Tam Fantasmagieria podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 200... E, no, przepraszam, 627. Ja nazywam się Damian Polucheka Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, jaka i Juliusz. Witaj, Juliuszu. Witam, dzień dobry. I Rafał Wszykowski, jaka stary gracz. Witaj, Rafale. Dzień dobry, witam. Yy, panowie, yy, no już po świętach Bożego Narodzenia, yy, to tak standardowo yy, na rozgrzewkę zapytam, czy... Czy Mikołaj był dla was łaskawy, ewentualny gwiazdor? Czy przyniósł wam coś takiego nieoczekiwanego pod choinką? O, o, o czym możecie mówić, nie? Może są takie prezenty, o których nie możecie mówić, nie? Juliuszu, czy może jakaś gra nie, niecyfrowa wpadła pod twoją choinkę? Znaczy, czy Mikołaj przyniósł? Nie, nie, nie, nie. W ogóle żadne gry tak, ale widziałem, też, że ale coś też... ciekawego mi rzuciłeś, zdjęcia mi rzuciłeś. To, przepraszam, że tutaj zaraz jak to zwykle, wcześniej, kuchnię, wiesz, to, tak? to, to, to wcześniej sobie kupiłem na, na Wawa Gra, wiesz, na, na tych planszówkach na Narodowym kupiłem sobie Inferno i po mhm. prostu wreszcie miałem okazję zagrać, natomiast pierwsza, wiesz, jakby próba zagrania w, to, w tą grę no była taka, że za dużo miałem wątpliwości i pytań przy samym rozkładaniu. I wiesz, i do tego jeszcze tam dochodziła takie specyficzne warunki, wiesz w których próbowaliśmy zagrać. No i finalnie się, że tak powiem, skapitulowałem. Natomiast teraz mieliśmy rzeczywiście okazję zagrać, ale to nie, to jakby to nie Mikołaj. Aha, wiesz. To nie związane A, ja... z Mikołajem, tak. Ja tam, sobie zrobiłem tam. taki mały prezent, ale to mówiłem ci już, że kupiłem sobie, nie wiem, przecenione o połowę były zestawy Dolorkany te startowe. Mhm. I te karty mi się bardzo podobały, ale jednak powiem ci, powiem wam, że ta kres nie umywa się do Magicka. To tak a propos tego, co ostatnio mhm. rozmawialiśmy, że jednak Magic to jest, to jest taka karcianka, która przechodziła różne fazy, różne miała tam modyfikacje, różne rzeczy się z nią działy, ale ten, ten, ten rdzeń tej gry, tak kopiowany na wiele sposobów w innych grach, jest, nie, no jest po prostu najlepszy, no wiesz, w lorkanie niby wszystko pięknie znaczy... wygląda, postacie disneyowskie, ale nie ma takiej fajnej interakcji w mm -hmm. turze przeciwnika i to w ogóle burzy trochę sens takiej gry, bo nie wiem czy, przepraszam, że tak dokończę tylko o, o tym, tym, bo wiem, że chciałeś coś powiedzieć już, ale w, widziałeś lorkanę, graliście w ogóle w, w tą kaciankę lorkana? albo mieście ją na radarze. To, że ja nie wiem, o czym mówicie, ale spoko, posłucham. <głos> to, to znaczy, nie wiem, czy za dużo tracisz, bo to jest, wiesz, to jest taka karcianka z, z, z grafikami z tego, co powiedzmy, szeroko pojętego animowanego Disneya. uniwersum Disneya, nie, czyli tam hmm. masz postacie z, nie wiem, z Króla Lwa i z tak, tak, Aladyna tak. i wiesz, i tak dalej. Nie? I one są ewidentnie... czasami w wariacjach, nie? bo to jest taki świat tak, właśnie, tak, tak, że tak. tylko cała ta mechanika hmm, Wiesz, energii jest nazwana, że ma, po prostu wykładamy atrament, więc tutaj mamy jakby zastąpione te kolory, ale no, jest jakaś taka strasznie prosta w porównaniu na przykład do... Ale tam są y, karty energii, czy, czy jakoś tak rozumiane, czy to jest bardziej nie, w zasadzie, nie, po prostu że odrzucasz karty z ręki po prostu? Większość, płac... większość kart, większość kart, oprócz, mhm. nie wiem, przedmiotów niektórych i tak dalej ma ma taką możliwość, że możesz zamiast zagrać je normalnie, po prostu mówisz, że tą kartę poświęcasz, żeby była tą, tym jednym, jedną kroplą, że tak powiem, atramentu. No tak, czyli czyli jakby od, po prostu płacisz innymi kartami, czyli jakby takie tak. klasyczne zarządzanie ręki i wiesz, i, i, i ręką i że tak powiem, zastanawianie się, co co warto zrzucić, co ci jest niepotrzebne w takie, wiesz, krótkofalowe I tak, i tam planowanie. jest pewien potencjał, bo ja w każdej grze, wiesz, to jak odkryjesz pewną synergię w kartach mm -hmm. będziesz miał, i będziesz grał bardziej, jak to powiedzieć, szukając wyzwań, tak, żeby jednak pokonać tego przeciwnika za wszelką cenę, a nie tak rodzinnie, to, to, to może tam wtedy nie będzie ci to przeszkadzało, co mi przeszkadzało, no ale to jest taki mój a propos, tak sobie pomyślałem, że jak teraz wspomnę o tej lorkanie to już nigdy nie będę musiał wcześniej i mam taki kamień z że nie, że... Ten, ale nie już mówię... powiem ci, że wydaje mi się, że akurat teraz jest naprawdę bardzo dobry moment, żeby powrócić do Magicka, dlatego że wyszedł ten ostatni dodatek, który się nazywa Foundations, i to jest rzeczywiście taki powrót do magicowych korzeni, tam jest dużo reprintów, starych kart, wiesz, które mm -hmm. jakby na przestrzeni lat oni wydrukowali, no i przede wszystkim mechanicznie to jest raczej taki właśnie... Powrót do klasyki, tak? Bez tych Powrót do klasyki, tak. Znaczy tam są oczywiście fajne mechaniki, bo to nie, jest, to nie są prymitywne, to nie jest cały czas, to nie jest prymitywna gra, ale, ale jakby, wiesz, masz pewien powrót do tych mechanik takich bardziej no nie wiem, chcę powiedzieć podstawowych, no podstawowych może takich, wiesz, takich mhm. taki, taki core, nie, jakby, tak. jakby systemu, co powoduje, że rzeczywiście yy, i w związku z tym też na tych kartach masz, yy, bardzo często jak masz różne słowa klucze, no to jest też wyjaśnienie. Jak zaczynasz grać, czy wracasz po dłuższej przerwie, czy w ogóle uczysz się, no to to jest dużo, dużo prostsze tak. i dużo przyjemniejsze. Mhm. No i ten cały corset ma być yy, w, że tak powiem legalny w standardzie do bodajże... Przez 5 lat chyba w tej chwili. To jest ciekawe, to jest także. powrót czarnego lotusa między innymi. Chociaż może Czy czarny przez, nie, lotus. Przez 3 lata, przez 3 lata do 2002. Bo normalnie tak. te cyrkę bo about są. Tak, tak, tak, tak. tak. Rafała, ty... kolera, no nie, nie mam telefonu pod ręką, to nie mm -hmm. mogę tego sprawdzić. Tak. Nie, Ale no, mnie ja zaciekawiłeś, się... zaciekawiłeś. Ja, mnie, ja się nie wcinam nie. dyskusję, bo się nie znam na karciankach, jak wspomniałem, a moja ostatnia styczność to chyba Doom Trooper. Wiecie, 95 rok, jak byłem w liceum. A no i AVP, bo wtedy A. było popularne nawet u nas w kraju, w Polsce, nie. A no to też, dobra, by... kupiłem ale, ale grałeś w tego Star Warsa, wydaje mi. No się. No właśnie chciałem powiedzieć, że kiedyś ciebie, Juliuszu, słuchałem, to mm -hmm. tak ładnie opowiadałeś, że się skusiłem na Star Wars Unlimited i kupiłem ładne obrazki, ale nie gra. Mm -hmm. Ja w ogóle też nakupowałem jak gdzieś. Ja zostawiłem te swoje talie gdzieś w innej miejscówce i po prostu. W... To nie ja Ci grałem. oddam moje ale ja sobie kupiłem drugi starter i teraz wyszedł trzeci. Yy, trzeci no, trzeci też są wojny klonów, zdaje się. Mm. Tak, tak. Ale ten ostatni, akad był ciekawy, był nawiązywał do Mandaloriana. To by się chyba już Mandalorian podoba, więc można. Tak, grać tak, Mandalorian. Ten, pamiętam, tak, tak, tak. tak tylko wiesz, tylko, tylko ja finalnie wróciłem do Magicka i po prostu Magic ma tak piękne karty, że wiesz, że jakby... No. Znaczy mnie ta konwencja rysowanych kart tak średnio się podoba, ja wiem, uh -huh. że, że to jest kwestia gustu, zawsze to, to, to jest to i one e, jeśli chodzi o layout nie, nie są jakoś najgorsze, ale jednak na no Magic, no Magic to jest to zawsze tak. Czy wiesz, był w jest jeszcze jest, jakby dochodzi jeszcze jedna kwestia, że jakby masz takie wrażenie, że koniec końców to zawsze jest jakaś inwestycja i zawsze możesz coś tam wyciągnąć fajnego. Wydropić, wymienić no się i tak dalej. Tak. Natomiast w przypadku tego Star Warsa, no to wiesz, to, to może równie dobrze się za 2 trzy lata skończyć i tak naprawdę hmm. to, to będzie taka, wiesz, jednorazowa moda, nie? Sama gra jest spoko, jest bardzo fajna, bo, bo się bardzo fajnie w to gra, ale wiesz, ale nie wiem, może nie w tym formacie, wiesz, jakby to na przykład wydali hmm. jako LCG, czyli każdy dodatek jest, wiesz, zamkniętą całością, która... Ym, w której, wiesz, nie kupujesz kart w ciemno na przykład, nie? No to, to może. Mhm, mhm. Yy, Rafale, a ty czy dostajesz jakiś prezent mhm. od świętego Mikołaja? Yy, growy, nie growy, taki? I to jest trochę tak, że ja gry i gadżety kupuję sobie sam, nawet nie ma co ukrywać tego, a z żoną mamy trochę takie utilitarne prezenty, wiesz, które sobie jakby zamawiamy przed przed Wigilią na miesiąc, dwa miesiące przed i tak to u nas wygląda, więc niczym się nie pochwalę, co by było istotne z punktu widzenia podcastu o grach, ale i nie tylko. Mm -hmm. A, um, możemy pogadać o grach, co gramy, bo tu jest chyba dużo rzeczy, ale to później. Tak, tak. tak. A, ja, a ja właśnie nie odpowiedziałem, a, a patrzę na no. to, co dostałem od mojej żony, y, to jakby w zasadzie to bym się zgodził z tym, co, co, co powiedział Rafał i, i w zasadzie... A czy to zaraz jakbym dostał, wie, do zębów czy tosty? Nie, nie, nie, to nie niekoniecznie, niekoniecznie, ale znaczy nie, nie pomyślałem o tym, chociaż skarpetki na no pewno dostać. Nie, nie, nie, nie. <laughs> moja, moja żona, y, właśnie tak sobie obiecaliśmy, że Małe, dobre prezenty sobie będziemy dawać, żeby nie, mhm. jakby nie nadwyrężać kieszeni, no bo tak, ja mam tak samo jak wy, znaczy w sensie domyślam się, no nie, tutaj... wszystko stanie... sam sobie. Tak, że generalnie jest tak, że ja sobie bardzo dużo prezentów koinkę, sam Ja, ja mam choinkę co miesiąc, nie? Dokładnie. <laughs> w zasadzie. Albo co Ale, dwa tygodnie, ale, tak co nie, ale nie jest tak, Juliuszu, że, że po prostu... No jest, nie, jest. No słuchaj, no ja wczoraj jeszcze też kupiłem jedną grę za 9 zł, bo jakaś promocja mi wyskoczyła i, i stwierdziłem, że sobie ją kupię akurat no, na Steamie. Więc no. wiesz... No ja, ja ostatnio też zacząłem, yy, właśnie doszedłem do takiego etapu w życiu, że kupuję gry, które są w promocji, nawet jak wiem, że w nie nigdy nie zagram, bo, do, do, do, bo, bo sobie myślę, to są tak małe pieniądze, że ostatnio tak poszła inflacja ze wszystkim. Wiecie, by, byłem na, by, na, na tutejszej wersji takiego jarmarku bożonarodzeniowego, to wiadomo, w Polsce to jest najdroższy, To są najdroższe takie, wiesz. Kiełbasy. Tak, kiełbasy na świecie, no nie. Tutaj było podobnie. Na dwa kółka, na dwa kółka takim diabelskim młynem, zapłaciłem za bilet rodzinny, czteroosobowy, tak? 30 euro. I tak sobie mówię, kurczę, 30 euro za coś takiego, no nie, za 5 minut. A ja się zastanawiam, czy ja nie kupię sobie gry w promocji za 10 za 15 euro, nie? Albo laserdyska w jest... przyszłości, nie. No właśnie, no nie to samo mam z, z laserdyskami. Chociaż z lasewskami jest tak, że ostatnio yy, i to chyba trochę tak po tej, po tej dyskusji, nie jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, kiedy z refleksją opowiadaliśmy hmm. o 2024. No i w sumie Juliusz mnie tak przekonał, że, że ta fizyczność to jest, to jest ciekawa, ale nie, jak chcesz coś obejrzeć, chcesz coś zagrać i tak dalej, to jeśli yy, możesz to sobie wypożyczyć, na przykład, nie wiem z jakiejś, no bo tak, tak zrobiłem, no nie, chciałem obejrzeć najgorszy film, jaki mogę wam polecić, Fuks 2, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, chcę obejrzeć ten film i znalazłem go w wypożyczalni tam chyba Polsatu za 5 zł, no nie, tam na, na ten, to sobie mówię, to są żadne pieniądze, no nie, wiecie o co chodzi, ja nie muszę mieć tego filmu w kolekcji na DVD, prawdopodobnie, czy na jakimś na Blu-ray, bym go nie obejrzał, ale tak wypożyczę, mam i, i, i, i zmieniają się te czasy, to, to, to, to prawda, no nie, to jest to. Jest to. Ale tak Ale ja mhm. jeszcze, słuchaj, dokończę, bo y, ja, do, ja oczywiście też tak, y, wiesz, z żoną gdzieś tam sobie wymyśliliśmy, że jakieś tam prezenty sobie będziemy robić, takie. Tylko, że my postawiamy posta na niespodzianki, zasadniczo. I słuchajcie, i żona mnie zaskoczyła, bo y, m, pokazałem jej y, gdzieś w ogóle w rozmowie, y, nie wiem, czy to było parę miesięcy temu, bo, bo tak sobie myślałem, że w sumie. Nie czytałem praktycznie świadomie nic Lema poza, poza jakimś tam pilotem Pirksem gdzieś w czasach bodajże chyba lektura. podstawówki. Tak. tak, to zdaje się w podstawce była lektura. I tak sobie pomyślałem, że chętnie bym sobie coś przeczytał. I gdzieś mi się pojawiło na, na Facebooku, wiesz, wiecie, wyskoczyło mi ten... A, to wzmówienie niezwyciężonego pięknego. Tak, sobie. tak, z, no. jakby graficznie z, w tej wersji takiej growej. Ja też żonie pokazałem. Zresztą kompletnie o tym zapomniałem i to dostałem pod końkę. Także Dziękuję. niesamowite, bardzo, bardzo fajny prezent. No i dostałem jeszcze, słuchajcie, biografię mojego ulubionego aktora, czyli Ala Pacino, nie? Autobiografię oh. w zasadzie teraz też to wyszło. I to też niespodzianka totalnie, bo o tym w ogóle nie wspominałem, że nie to, to sama wyczuła. No Także... masz rację, mnie też ona zaskoczyła Tam. jednym prezentem, bo dostałem książkę, słuchajcie. Hip-hop jest historią napisaną przez Questlawa. Questlaw to jest perkusista i współzałożyciel The Roots. Bardzo fajny taki, no wiecie, no, z perspektywy Grandmaster Flash, Run-DMC i tak dalej, historia hip-hopu amerykańskiego. Super rzecz, nie? Absolutnie abstrahując od naszych tematów dzisiaj. Tak. No, no to, no to także to ciekawe. A, a Ty, Zamiast, czymś cię zaskoczyła żona, czy... Jednak krawat i skarpetki. Znaczy, wiesz co, moja żona jest, jest bardzo kochana i wiecie, jak to jest, że, że wie, Czyli że ma <grym> nie, nie, nie, nie, nie, chciałem powiedzieć, że kupiła mi model samolotu do sklejenia. ale wiecie, jak to, to jest, fajny że jak ja bym sobie kupił sam ten model, to bym taki, jak tego samolotu, który ja bym chciał. Ale teraz, Aha. ale. No, ty wiesz, chciałbyś nadającą fortecę Boję 11. się, że ona to może usłyszeć. Nie. Super. Właśnie ten chciałem model samolotu z II wojny światowej, jaki dostałem. I to A było. Jak dostałeś? Jaki to jest model? No. Messerschmitta. <laughs> yy, zaraz gdzie Skurde, na brzyma. dole jest uh, przygotowany, tak, szlifuje właśnie, przygotowuje do malowania maskarpele, tak wszystkie rzeczy, pilniki nie, no to jakiś myśliwiec właśnie z II wojny światowej taki właśnie typu e, Spitfire albo Messerschmitt nie, więc, więc, e, ja, ja po prostu gustuję bardziej w nowoczesnych e, samolotach, zresztą dzisiaj się no, dowiedzieliśmy że, okay. że Chińczycy mają nowy samolot szóstej generacji i, i no który wow. wygląda to jak F-35 tak, wygląda jak z jakiegoś kosmicznego filmu jak z science fiction więc, więc może już niedługo trafi do, do, do modelarzy i będą mogli sobie go posklejać, porobić. Zresztą w ogóle dzisiaj byłem blisko od kupienia sobie e, okrętu Missouri. I tak czy ja go naprawdę potrzebuję? Tego modelu? Jak wszystkie gadżety, które <grym> wniosku, że Nie, nie potrzebujemy. Nie? Ale generalnie jest tak, że e, ja jeszcze do tego sklepu wrócę i Ale będę wiesz, się trochę... zastanawiać, komuś się z tym przespać. To jest trochę tak, jak mówisz, to ostatnio, jak kupiłem tą kolekcjonerkę Indiana Jonesa i tak się bawię tym globusem i w końcu mówię, co ja robię ze swoim życiem, nie? jak na tych memach wszystkich. Ale, czy, czy ja no tak, potrzebuję? no niektóre są takie, na przykład, nie wiem, my też, ale to ja, ja wspominałem, nie wiem, czy jak rozmawialiśmy poprzednio, czy w, nie wiem, gdzie, gdzie to Wiem, że kiedyś kolekcjonerki były fajne, bo miały piękne figurki, które było miło po Ale globus jest fajny, naprawdę jest dobrze zrobiony, tylko to jest globus. No, no ale to jest taki globus, którego możesz się uczyć, na przykład nie wiem, państwa miasta i tak dalej. Nie no, czy możesz tam schować jest... pieniądze, coś jeszcze, no, no, się no, tak, otwierać. No, ale jest, tak. to, jest, to jest taka funkcja dodatnia, no, nie? która nie, no. ale jako globus-globus ona funkcjonuje. No tak, o, mapy no, są z 1937, no. więc wiesz. No. Nie bardzo. Tak samo jak ten gadżet do, do Stalkera 2, też bardzo fajny, tam jakaś ta kulka unosi się dzięki magnesom. A to jest ta lepsza kolekcjonerka, bo ja mam tą biedniejszą z figurką i figurka jest fajna. nie Tak? Ale, no, tak. no to widzisz, no to, to jednak są jeszcze figurki. No bo, bo, jest, bo ta bogatsza wersja ma figurkę, plecak i ten lampo artefakt, o którym mówisz. Ale to było, wiesz, dwa razy droższe, bez A, sensu. Okay. Nie? Ale znowu ta inflacja naprawdę hmm. to powoduje, że, że kiedyś te kolekcjonerki z figurkami to było, powiedzmy... No, ja to muszę wybaczyć. Dam ci przykład. 400 zł. Do no. Tak, do dzisiaj kupi, do, kupiłem Deus Exa Human Revolution kolekcjonerkę 2011-2012. Przypomnijcie mi, bo już nie pamiętam, no te mm -hmm. lata, nie? Tam była super figurka od Play Arts, czyli firmy, która robi genialne action figures, nie? Takie stand -alone, które możesz kupić w Japonii. I ta figurka była tam w zestawie. To kosztowało 400, czy może 500 zł? Niewiele więcej niż gra w pudełku, no, może dwa razy więcej wiesz na tej zasadzie. Mm -hmm. No, tak było. No, no, jest już na samym Wiedźminie, no nie? Wiedźmin o. 150 euro, e, Cyberpunk 2077, też mniej uh -huh. więcej tego samego formatu, czyli bogata, wielki, wielkie pudło, figurka, albumy, e, e, stil no nie, takie rzeczy, 250, nie? Więc ja się uh -huh. już boję, ile będzie kosztowała ewentualna taka kolekcjonerka do tego Wiedźmina 4, nie? No, ale to jest... To jest inna kwestia. Panowie, już teraz, skoro rozgraliśmy te nasze aparaty mowy, tak, mm. ćwiczymy jak Kasia z Radia S.K., to yy, chcę wam powiedzieć, że ten rok 2025, przynajmniej w moich oczach, zapowiada się arcyciekawie i yy, jest parę rzeczy. I zanim, powiedzmy, yy, zrobię coś, co... O czym wspomniałem mam przed nagraniem zaraz, tak? Czyli zrobimy sobie taki mały ranking tego, co, na co najbardziej czekamy, to chciałem was zapytać, czy tak po prostu yy, jest coś, jedna, dwie rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, sprzęt, jakaś gra, obojętnie, na coś, na co czekacie w 2025 roku, który, o, o czym wiecie, no nie? I, I nie musicie nawet mieć pod żadnej podpowiedzi. Nie wiem, Rafale, czy jest jakiś taki tytuł, jeden, który na 100% po prostu wjeżdżą, chodzi w 2025 roku. Ja Wiesz co, no, i, ja i mogę się czas... nawet 10, 10 z głowy wymienić, tak szczerze mówiąc, ale jak mówisz o jednym, to na pewno czekam na Hideo Kojima i Death Stranding 2 uh, On the Beach, tak? Pod tytuł. Tak, tak, tak, tak. Uh, i, no bo kocham Kojima, nie ma co ukrywać. Często o nim mówię i o jego grach i, i, i dla mnie to jest hmm. chyba jedna z najważniejszych premier przyszłorocznych. Uh, tak na szybko. myślę że sobie kupić taką inger. samą broszkę, z logiem no. Kojima Production i będziesz ją dumnie nosił na, na, na, na, na jakiś takich tych, nie? Broszkę? Nie, nie, nie. To znaczy jest nie, to, wiem, to Znaczy broszkę to wiem na 100%, broszkę miał na 100 Jeff Keighley, ale to okay, są w, w klapie smokingu. Hideo ja bym nosił, Kojima, to... ale, ale nie, nie kupiłem, wiesz? Nie, nie, nie. Jakoś, jakoś nie pomyślałem o tym. Ale to jest agra... tak. tak, tak, przepraszam? To jest agra... nie, nie, nie, proszę bardzo. Tak. Mhm. A Juliusz, ty masz taki no, jedną ja rzecz, jeden Ja powiem szczerze, tytuł? że Kompletnie na nic. Oh, uh -huh. Kompletnie na nic. Nie uh -huh. wiem, może, może jak te, te gry yy, będzie wiesz, bliżej premier czy coś, to, to może. No, ostatnio gdzieś trafiłem na jakiś artykuł yy, najciekawsze gry bodajże w styczniu, w lutym. No o, i rzeczywiście, w Monster mm -hmm. Hunter zdaje się jakoś ma wyjść, ten nowy... Assassin. No, w Assassin to no, znaczy, Monster Huntera to może w jakimś sensie czekam, chociaż też nie ma jeszcze takiego we mnie jakiejś pasji do tego mm -hmm. tytułu, przynajmniej z tych zwiastunów, które widziałem. No zagrałem też tą betę chwilę, ale jakoś tak, nie wiem, no, tak, mm -hmm. takie, to mi się wydaje podobne do... Do tego nie do poprzedniego, tylko jeszcze wcześniejszego, do Worda bodajże. Mhm. A sprzętowo Switch 2, coś. coś znaczy, tam... Ja wiesz, ja jestem, ja jestem w obozie tych, którzy twierdzą, że jeżeli pomysł na Switch 2 ma się opierać na, na Switchu z tak? bebechami, bebechami, no to, to będzie porażka Nintendo. Natomiast mhm. jeżeli, jeżeli faktycznie Switch 2 czymś zaskoczy, no to, to być może będzie hit, tak? No jest też ciekawe pytanie. Na ile Nintendo pozwoli sobie na jakiś, może, większy deal z Microsoftem pod tytułem Game Pass na Switchu, hmm. no, żeby zacząć w jakimś sensie rywalizować z Sony już na zasadzie Nintendo, Sony, wiesz, o, o, o tego, o tego gracza, już tych takich, powiedzmy blockbusterowych gier, tak, AAA-ów. Tak. Natomiast wydaje mi się też, że wiesz, że w moich doświadczeniach ostatnich z chmurą Microsoftu hmm. versus GeForce Now, to w tej to formie chmura Microsoftu tak. to jest po prostu kompletna porażka. Nie? Tak. Ale właśnie tak się porażka. zastanawiałem ostatnio, bo yy, może sam, yy, znaczy ja nie wiem, na, na, na jakiej to zasadzie działało, czy to było tak za przyzwoleniem Nintendo, czy po mm -hmm. prostu y, Ubisoft mógł, więc co zrobił? Czyli czy pamiętacie te poprzednie części Assassina, już nie pamiętam, które to były, można było zagrać y, po prostu w chmurze, streamować. Tylko nie też w każdym regionie, tylko na przykład w Japonii. Nie? I, i, i tam, no, tam Galaxy, bo... bodajże, y, tam Galaxy Defenders, jak coś to tam to nazywało? Czyli Strażnicy Galaktyki, tak? Na Switchu Marvel's, to wyszło na premierę Guardians i to też działało w chmurze też działał, znaczy płaciłeś pełną cenę za tak jak, tak jak pudełkowa gra czy tam powiedzmy gra pełna na premierę, natomiast to było streamowane na Switchu i to tak różnie działało, można gdzieś tam odszukać filmiki, i zobaczyć jak, jak ludzie to oceniają. A kontrol nie jest streamowana swoją drogą na Switchu? Może też, może też no nie właśnie, mam mamy nie więcej, nie więcej, nie więcej Ja tej gier nie kupiłem, także no no a, a jednak no Switch pewnie kiedy słuchacie te słowa, to już chyba pobił ten rekord, nie? PlayStation 2 tak? i mm -hmm. może być naj, naj, mm. najlepiej sprzedającym się konsolom na świecie i pewnie będą też grą, konsolą przenośną też pobił wszystkie rekordy związane tam z Nintendo DS-em czy, czy, czy 3DS-em i tak dalej. Więc no, no, to jest ciekawe. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu e, e, Nintendo wie, że, że coś musi zrobić, bo już te, te, te, te 7 lat mija, niedługo 8, więc... więc to jest Ewenement, nie? Tak, ale ale taką, ja nie wiem, taką... czym musi zrobić. Właśnie wydaje mi się, że wcale nic nie musi. To jest, to jest, to jest taka narracja tych, którzy nie znaczy... lubią Switcha, bo wydaje im się, że on jest za słaby technologicznie. Natomiast ja należę do grona ludzi, którzy aktywnie korzystają z tego Switcha regularnie i ja kompletnie tak. się nie zgadzam z tym. Wiesz, jakby, ja nie, znaczy oczekuję, nie, od ja Switcha, ja nie oczekuję od Switcha. Ja nie, nie, ja nie oczekuję od Switcha, wiesz, yy, bycia następnym, yy, nie wiem, PlayStation czy Xboxem, tak? Tylko, tylko oczekuję czegoś innego i jakby. I to dostaje w jakimś sensie. Tak? A to że nie jest tak, to... że jesteś trochę w mniejszości, bo jak czytam, słucham ludzi, to oni chcą Switcha 2, czyli w zasadzie nowszej iteracji sprzętu, który wszystko to będzie robił to samo, tylko w 4K, tak? W domyślnie. No ale to zazwyczaj właśnie, właśnie ludzie piszą w komentarzach, wiesz, którzy okay. niespecjalnie są chyba y... fanami Switchu. Nintendo. Ci, tak. ci, których znam i którzy grają na Switchu regularnie i tak dalej, no to jakby mi to zwisa, tak? Natomiast bo tam mocno mam wrażenie, nie jest że... potrzebna na te gry, no to... Natomiast wiesz, mam wrażenie, że to bardziej... Mam dużo znajomych rzeczywiście, którzy narzekają, ale oni nawet nie mają Switcha. Ale im przeszkadza, deka, że jest taki słaby. Tak. Okay. Nie, Ciekawe. bo ja na przykład uważam, że jeśli ktoś chce mieć w cudzysłowie mocnego Switcha, bo chce grać w te nowe gierki, no to kupuje sobie Rogue Ally, e, Lenovo e, no, ambus, nie wiem, I, albo i, Xboxa, no. czy tam PlayStation, wszystko jedno, konsole czy PC. Albo no, PC może już tak. nie kupić. tak? No może to będzie 2025, całkowicie znika z rynku Series X. Nie, ale to była plota przecież, oni odpowiedzieli oficjalnie na socjalach, że są... Znaczy wiesz co, na socjalach co mogli odpowiedzieć? Ja, ja widziałem te odpowiedzi i te odpowiedzi no. są takie z stylu, że nie no jak, skąd, nie. No ale wiesz, no nie mamy pańskiego płaszcza. Nie, bo chodzi nie, no, o to, że... Ja to bardziej zrozumiałem, jak pisali, że są problemy z logistyką przed świętami dlatego jest na rynkach gorszej kategorii, tak w cudzysłowie, mało, słabo dostępny, typu Polska. No to to jest, to to jest jakby powiedzieć, no nie, że wiesz, że z yy, szansą. jest Dalej jesteśmy krajem trzeciego świata. Bo oni chcą mi powiedzieć, że w takim razie, wiesz, yy, Xbox się wysprzedał w Polsce i dlatego yy, yy, słabo się sprzedaje? Nie, nie, nie, odwrotnie, że nawet nie było sensu go wysyłać tutaj, skoro ludzie tak kupują go głównie w Stanach i nie wiem, gdzie jeszcze, no bo to są pierwsze rynki dla nich. Nie, no ale, to, ale, to, już to już jest tak do porażki do tego... troszeczkę, no nie, Czy znaczy, to że zmierza jednak... do tego, co mówisz, że, że marka Xbox zamienia się, jakby w, wiesz, no w markę gier, studiów i jakby ekosystemu, a nie, nie, nie konsolą będzie Właśnie. stało to, co my znaliśmy Właśnie. pod marką Xbox, on tak to postrzegam dzisiaj przynajmniej. Ona, no, nie, no zostawiła właściwie, zostawiła nie, konsolę Nintendo i. PlayStation. I to jest niestety um, coś, co w 2025 roku wydaje mi się, że może się skry skrystalizować, bo albo nie, Microsoft zapowie kolejną generację konsol, albo będzie chciał obsługi chmury, nie? Game Passa, coś. No tak, ale ja się zgadzam z Juliuszem, ale to ja zawsze to jednak narzekam na, mój, na moje łącze, no nie? ale Juliusz ma świetne łącze i widzi to, nie? że różnica no. jednak w jakości, i to nie jest z czego to wynika tego, tego cloud'a Xboxowego i to też może być kwestia tego, że te gry... Ale ja ci powiem, z czego to wynika. bo. serwera przykład... w Warszawie. Yy, wiesz co, nie, nie, no niekoniecznie, bo ja grałem jeszcze w, w GeForce, nawet jeszcze nie było serwera w Warszawie. No yy, we Frankfurcie był ten, tak? Nie, bo oni go otworzyli jakoś niedawno zupełnie, nie? Tam, tak, nie, jakieś uroku na jesieni. Temu, też no tak, tak, o, tak. tak, właśnie. tak, tak, tak. Natomiast, yy, natomiast, wiesz, jakby to nawet nie o to chodzi, to, to też chodzi o same to, wiesz, technikalia związane z przepustowością. No, jeżeli tam że Xboxowy, Xboxowa chmura potrzebuje chyba 10 megabitów na sekundę, a 4K na 60 klatkach yy, na GeForce potrzebuje yy, bodajże 60 czy 70 megabitów. Mm -hmm no to wiesz, no to, to, to musi być różnica w kompresji. No. To mu... Znaczy to wygląda, no jakby... no tak, tak oczywiście musisz za to zapłacić, nie to jest no. też osobna historia, tak, że jakby w GeForce Tam jest płacisz... drogo teraz, nie? Na to, za to 4K i dostęp. 100, jeszcze... 109 zł zapłaciłem, tak, bez żadnej okay. promocji. Ale to też jest um. co, yy, o, o tyle ciekawe, że przynajmniej ja to tak widzę i tu mogę absolutnie yy, się mylić, ale wydaje mi się, że ekwiwalent powiedzmy sprzętowy, który dostajesz w murze Microsoftu, to nie jest Series X, tylko bardziej Series S, a, ekwiwalent Nie, nie, to jest chyba no? seria SEX, to jest ekwiwalent tak? serii to bardziej okay. chodzi tylko, jakby ta chmura y, xboxowa, jedyna wada tej chmury w moim odczuciu, to jest po prostu fatalna jakość tej kompresji. Tam się mówi że oficjalnie, że to jest do 1080p, natomiast często, mm. gęsto to jest w okolicach 720p przeskalowane do... Wiesz, to kiepsko do... to wygląda na 4K no tak. Tragicznie to wygląda. To po prostu widzisz, no. że, wiesz, ja w indyjskiej Jonsie jest, jest ta, ta pierwsza zagadka z tym winem, yy, którą mm -hmm. masz, gdzie tam musisz tam polewać. Tam jest strasznie ciemno. Tam jest strasznie ciemno i ja po prostu na to patrzyłem. I ja kom... Pisałem chyba Dachmanowi. Ja, ja wtedy odniosłem takie wrażenie, że ta zagadka jest na, na takiej zasadzie, że albo ty kompletnie nic nie wiesz, Albo musisz zacząć robić te zdjęcia, bo, żeby się domyślić, bo tam nic Ale wiecie, nie co, to widać potwierdza, po To potwierdza, wiecie, bo kolega u mnie na grupie starego napisał, że grał w Indiana Jonesa właśnie na swoim telewizorze w Samsungu. Tam jest chyba aplikacja Game Passa, prawda? Bo tak. oni nawiązali współpracę. Tak, I mówi, że mu się bardzo grafika nie podobała. I ja zacząłem mu tłumaczyć, że grafika akurat na konsoli, na Xboxie, Series X jest świetna, więc o co chodzi? Dopiero po fakcie doszliśmy do tego, że on grał na aplikacji, więc musiał być paskutny obraz i to potwierdza. No to ja, tak ja, ja też mam Samsung i aplikację Samsunga, także jak najbardziej no. Okay. no to panowie, to teraz tak, e, czy nie, nie czekamy specjalnie na Switcha 2 w takim razie, tak kolektywnie. Chociaż ja, ja nie, kupię bo... na premierę. O, super, <laughs> to opowiesz. Tak, no, tak. słuchaj, no ja, ja już mam dwa Switche w tym momencie, także. No. Ja możesz przekonać, hamryza. że teraz możesz przekazać swojego tak żonie, powiedzieć kochana żono, to jest dla ciebie ten Switch, a ja, bo... Nie, ja nie, to... to raczej moja córka go zabierze. Tak? Ona ja ma swojego, ale będzie miała drugiego, to weźmie Aha. tego OLEDa sobie. No tak, no, tak, tak, tak. No, no właśnie, to ten, ten OLED to był niezły upgrade, jeśli chodzi o, o, o jakość obrazu, prawda, na to mhm. jest, to jest I to samo w ogóle przeszedł z, z Steam Deck, nie? Deck, Steam Deck tak. też, też dostał oled -e i też nagle się ale okazało, też go sprzedałem, że... wiesz? No ale no. to, ale wiesz, no... Niemożliwe. Bo macie troszeczkę inaczej niż ja. Ja na przykład yy, nie mam w sobie tej, tej, wiesz, nie pozbywam się sprzętów, ale też jakbym teraz miał, miał tak z ręką na sercu powiedzieć, to od kilku miesięcy, tak trzech, czterech, to, to odpaliłem tylko yy, Steam Deck'a raz, żeby sprawdzić, czy, czy wszystko działa i czy jest jakiś nowy update, no bo wiadomo, że ta bateria schodzi po jakimś czasie i nie chciałem, żeby tam się coś stało, nie? I, i tyle, nie? I to jest, yy, jest też kwestia Dlatego tego, sprzedałem. że zacząłem grać na PC'cie, nie? Ale, ale ja <laughs> uważam, że, że Steam Deck, yy, to co na nim się nagrałem i jeszcze jak, jak oglądałem takie podsumowanie, wiesz, wiecie, każda Każda platforma do grania, mhm. PlayStation, Xbox, no nie i tak dalej, i tak dalej, pewnie jest, Nintendo też, robi wam podsumowania. I to podsumowanie, które miałem na Steamie, no pokazało, że akurat w, w, w tamtym roku, znaczy w tym roku, bo to jeszcze nie, nie minął, to mniej więcej 50 na 50 nie, jeśli chodzi o, no, o, o granie na, na PC, na Steamie, przez na Steam Decku. No nie, więc. Tylko, że Ale ja na to przykład... jest też tak, mhm. jak mi kiedyś e, powiedziałeś, że e, jakiś tam Twój znajomy, który nie miał peceta i czy, czy przestał upgrade'ować peceta, jak kupił Steam Deck'a, to po prostu nagle zaczął grać, no bo właśnie ze względu na tą mobilność i na to, że, że gdzieś tam Ta. wiesz, mogłeś, możesz sobie grać w dowolnym miejscu. Natomiast w momencie sam wydaje mi się to potwierdzisz, jak sobie upgrade'owałeś peceta i i nagle masz ray tracing, masz te wszystkie no. śmery, bajery pięknie wyglądające no gry i tak do dalej. Wajka no nie to co Deck... na, na deku? No tak, no to nagle Steam Deck, i wiesz, się Steam Deck śmieję, bo jest... ja skończyłem na wiesz. deku, tak. Męczem. Co? Skończyłeś? Ja no też się co? śmieję, no bo tak, jak tak, mogłeś tak, na waku, tak, tak, tak, no. tak, tak, tak, Ale teraz tak, może przejść tak. Alana Wake'a, wiesz, na, no ten bardzo ładnie. Gra, jest? Na, I, wiesz, I będę tak tak zupełnie inną grę, bo jednak ten tak, Ray Tracing to daje, tak, tak. jak ta zagadka w Indianie, którą ja miałem. Nie? Nagle stary, Ale wiem o czym mówisz, bo ja ostatnio po prostu miałem, tylko miałem światło zapalone w pokoju, bo ja normalnie... Czyli co, my 3, gramy... to jest takie granie na protezach, nie? No trochę tak, no chyba że wiesz, chyba że ten Steam Deck traktuje. Wiesz, bo on ma swoje zalety, nie? Jak, zresztą Aha. każda ta przenośna, czyli tam odpalanie tych małych gierek, jakieś no metro tam. Metroidwanie, tam. No tak, no jakieś tam. No, to, że ten sprzęt jest zawsze wie, jest tego taki typu, sam. Nie? Wiecie o co chodzi? Tudzież starszych. Moim... Wiesz, tudzież starszych, nie? jakiś takich nie wiem, moje ukochane Total Wary czy coś, nie? Jakieś tak. takie stare gry, wiesz, które już nie mają takich wymagań, a ten procesor zarówno w Steam Decku, czy w Rogalaju sobie bezpośrednio bardzo dobrze No dobra, zdarzy. ale potem odpalasz PS5 Pro, które, wiesz, leży na kana czyli jest obok ciebie przy kanapie i stwierdzasz, no jednak trochę fajniej na 65 calach, czy tam 100, z Ray Tracingiem, no, pseudo. Znaczy, wiesz, no tak, tylko, tylko znowu Total Wara nie odpalisz, nie? No nie. No. Wiesz, o co mi chodzi. A ten Total War odpalisz na rogu na ultra. Tak. W 60 klatkach. No i wiesz, przewaga roga, czy właśnie tego Steam Decka do takiego tradycyjnego PC-ta jest taki, że... E, znaczy przewaga. No to nie jest przewaga, ale twórcy wiedząc, na jaki sprzęt dokładnie Tworzą grę, to mogą ją na ten sprzęt zoptymalizować. To no pamiętam, jak świetnie nie Cyberpunk tutaj. śmiga na Steam tym deku, nie? No bo jest, ma swoje. No ustawienie. ale do Cyberpunk'a też bym nie wrócił, bo kupiłem sobie na. na, na, na też po raz enty. To jest, to jest, macie to samo, zresztą. Już wiele razy kupowałem parę gier. Ja, ja, ja ostatnio kupiłem Balatro stary na, na PlayStation, potem kupiłem Balatro, bo nie mogłem grać, no więc kupiłem Balatro stary na Nintendo, a potem miałem coś zrobić na na PC na tym na, na Macu coś tam z, na, na komputerze po prostu nie I, i tak sobie myślę ciekawe czy na Maca jest to Balatro i ile kosztuje nie bo widziałem w sklepie że że 49 No i wygooglałem i się okazuje, że ono jest w tym Arcade. I jest w ogóle Balatro Plus, który jest w Arcade za darmo, bo ja mam bo jak masz ten abonament tam Apple One no, no, to, to w zimę. tym momencie no. no i po prostu się zastanawiam, po jakiego grzyba wydałem na to Balatro <laughs> wcześniej jakieś tam w sumie 120, 130 zł skoro od początku mogłem w nie grać za darmo, nie. <grymianie> tak. Także wiesz to No ale co twoje, takie. to twoje no nie? No, Na pewno będzie się jeszcze chwila To Bardzo chciałbym cię o to Balatro yy, yy, yy, spytać, bo, bo to jest gra, w którą w którym, e, przeszedłeś wszystkie te stadia uzależnienia aż, aż do wyjścia i teraz wydaje mi się, że jesteś na jakimś takim detoksie teraz od Balatro ale... No detoksie stary, 30 godzin ale te 30 godzin na zasadzie kilku dni kilka dni mnie tak wyssało mm -hmm. nie? To... Mm -hmm. Panowie yy, 2025 rok zapowiada się, jeśli, jeśli utrzyma się przynajmniej kilka z tych tytułów na wyjątkowo ciekawy rok, jeśli chodzi o gry. Fantastyczny no, bym powiedział, ta, bo ta. jak was słuchałem i w ogóle ostatnio robiłem sobie podsumowanie 24, tak nawiasem mówiąc, to z perspektywy czasu to słaby był to rok pod względem dużych premier w ogóle, no tak szczerze mówiąc. Ja bym powiedział tak, może pod względem dużych premier tak, natomiast mhm. wiesz, pod względem dobrych gier generalnie, to uważam, z mojej perspektywy, niekoniecznie. Ja w ogóle jak patrzę teraz na te różne zestawienia, to ja się zastanawiam, że ja grałem kompletnie inne gry niż, niż większość tych recenzentów wymienia, także to jest też ciekawe. To prawda. Nie? Zależy czego oczekujesz. No jeżeli oczekujesz, wiesz, tak, tak jak mówisz, no jeżeli oczekujesz tych AAA'ów i tych dużych produkcji, no to ten rok mógł być rozczarowujący. I, i też dużo było rozczarować. PlayStation, no, które nic nie wydało, no, mieli przestój. No. No dwie gry, dobra. Rise of Ronin, jako Feld party, prawda? Ale, no, I Stellar Blade, było. które wychodzi w 2020 Nie, no, wydali 5. Stellar Blade, wydali no, tak, tak, tak. Robocika, który, który wygrał w sumie The Game Awards, więc nie wiem. W ale jest w sumie to jest taki... taka, wiesz, no, dla, dla mnie pierdła, która nie leży w kręgu moich zainteresowań akurat, więc nie jest dla wszystkich, może ta, czy teoretycznie tak. jest dla wszystkich. Oczywiście, no, żadna gra nie jest dla wszystkich. tak naprawdę. <laughs> Oczywiście, ale wiesz, do tak. czego zmierzam tutaj? Że akurat to mnie nie interesowało, mhm. więc dla mnie Sony w tym roku, to wiesz, no, no Stellar Blade, okej, okay, no, ale to ale też nie jest... Ale szkoda, niech że nie docenili w żadnych tych rankingach. Rise of the Ronin. Co jest takie dosyć... No bo cienione. to średnia gra była, no. Nawet ja się odbiłem podem demie, szczerze. Nawet nie sięgnąłem. No ale to jest, to jest taka gra, która cię chwyci, ale jak, jak dasz jej się wiesz, jakby... Porwać. Porwać, ja bo myślę, że to jest, walki wiesz, ja, ja, ja jest Ja myślę, jest że genialnie. to jest jednak gra taka trochę bardziej skillowa, wiesz. I tak, ona jest maybe. do bardzo specyficznego odbiorcy skierowana tak naprawdę. Tak. A, a przez fakt, że no wtedy nie było żadnych premier na, na Sony, no to stała się mhm. troszeczkę... Ja myślę, że wielu moich znajomych spodziewało się, że to będzie po prostu Assassin's Ghost of Creed w Japonii. A czy, no, bardziej nawet Assassin's Creed wiesz, z tymi mhm. gadżetami i tak dalej, tak, a tak na naprawdę... Szansę. Moim hmm. zdaniem walka, która jest mistrzowska w tej grze jest... Ile tam jest, jest mnogość jest broni, te, te, te poziomy Bronii, broni, to wszystko, wyposażenia, tak? wiesz, to wszystko jest oddane tak. w, z bardzo dużą starannością, wiesz, jeśli chodzi o wykonanie wiesz, graficzne itd. tak dalej, i tak dalej. Także no, Ja widziałem, że ona na PS5 Pro dostała jakiegoś a i całkiem trochę lepiej to wygląda wszystko. chyba, nie? Więc może no, czy w, w, w, Wydaje mi się, że to bardziej chodzi o to, że tryb, który był w 30 klatkach z ray tracingiem jest teraz po prostu w 60. O, no to styknie. Także. A tak gra potrafi, ona miejscami wygląda tak średnio, to muszę powiedzieć, ale miejscami ale też miejscami wygląda, wygląda bardzo pięknie. ładnie. Tak, dokładnie. I, to jest, I tutaj może zyskać na tym. No więc tak, panowie, no to jedziemy od początku roku, ale nie wiem, czy. Wiecie, no nie wszystkie tytuły mają ustaloną datę premiery. Niektóre. niektóre y ja myślę, Oczekło. że połowa z tych gier się ukaże w 2026. No się niestety. Znając Niestety życie. tak może być. I, i, i te najbardziej no, jak wyjdzie GTA 6, to wiecie, to wszyscy uciekną. Tak, nie? Tak, tak, tak. I mhm. też chyba nie będę wymawiał, wy, wymieniał wszystkich tytułów, no bo na przykład nie wiem, jak was zapytam, czy czekacie na taką grę jak Dynasty Warriors Origins, to chyba nie czekacie, nie? Nie. Mm. nie. nie więc nie ma sensu ten, więc... Ale myślałem więc za... ostatnio, czy nie kupić. Mhm. O. Ja mhm. lubię Muso, więc to jest jakby... So, taka gra Eternal Strands coś wam mówi ten tytuł? nie Nie. osadzona w, w świecie fantazy, magiczne przedmioty bronie no, ja, jeśli wam nic nie mówi to nawet nie ma co, co pytać no i taki pierwszy większy, duży, większa duża premiera która została przeniesiona z tego roku czyli Kingdom Come Deliverance 2 i tutaj już rozumiem, że nie każdy lubi tego typu gry RPG. I, I nie wiem, się w, w pierwszą część, chociaż trochę? Nie wiem, Juliusz, grałeś w, w pierwszy ten? Być może kiedyś ją odpaliłem, bo wydaje mi się, że ona mogła być w Game Passie. Kiedyś, kiedyś, kiedyś. I być może, być może ją odpaliłem, mhm. ale przyznam szczerze, że przez dłuższy czas ta gra mi się skleiła w głowie z jak się nazywa ta gierka taka o tych szczurach i o tych dzieciach, co były dwie Plague, części? E, plug sun, e, Plague Plagtail. No, no właśnie, Plag, tak, tak, tak. No i to mi się jakoś, i te, te, dwa gry, te dwie gry przez dłuższy czas w zamieszłej przeszłości jakoś mi się nakładały. E, ale ja na to nie czekam. No słyszałem, że to ma być jakiś świetny RPG i tak Messias, dalej, no, ale nie grałem pierwszego, no. więc... Mhm. No to w, jakbyś miał tak ocenić w skali od jednego do pięciu, jak bardzo czekasz na tę grę, no to raczej... Raczej nie czekasz, tak? To by, ja? byłoby jeden. Ja Rafał? Tak? Nie, no Rafał, zaraz zapytałem, ku ciebie teraz najpierw. Nie, ja też nie czekam, nie musisz mnie pytać, A? bo ja wiesz, Czyli... nie jestem fanem gatunku Ja <laughs> też błota... nie ma nic ciekawego do powiedzenia zero. na temat ja błoto wieśniaków. Zero, wieśniak, zero, zero. Błoto A, wieśniaki, to nie okay, mój gatunek. Okay. No to ja powiem tak, że dwa w skali od jednego hmm. do pięciu, dlatego, że nie przeszedłem nigdy pierwszej części, choć bardzo mi się podobała. To były tam takie rzeczy, które koniec końców... A jak długo mocno, grałeś w Wierynkę? Bardzo długo. Kiedyś o tym mówiłem, że już po prostu mnie zmęczyła walka, bo ta walka jest taka dosyć skillowa i tam trzeba uczyć się parować, wyprowadzać te ciosy. Ale to się gra, rozumiem, tak jak w Skyrim'a, tak? Z oczami. oczu Tak, ale dużo dużo bardziej realistyczna jest ta gra. I ona pięknie oddaje to... To taki symulator średniowiecze. To średniowiecze, tak, to tą bohemię. No czujesz się, że jesteś tam w tamtych czasach, szczególnie jak sobie włączysz Czeski dubbing, no to już jest w ogóle, odpływasz, odlatujesz. Nie, No, ale, no ja rozumiem, no, czyli Kingdom Come Deliverance 2 mm, niespecjalnie. No to zapytam was o drugi tytuł, który też w burzliwych okolicznościach został przeniesiony yy, na 2025 rok. Assassin's Creed Shadows. Czy to jest tytuł, na który czekacie, licząc, że faktycznie te, te kilka miesięcy... Yy, dołożone do, do, do produkcji gry sprawi, że e, nagle wszystko, co, co mogłoby się wydarzyć w dniu premiery, czyli gra zabugowana, ale jednak e, czekająca na kolejne patrze, day one, day two, no czy to jednak będzie e, jakiś taki hit cichy? nie wiem. R, e, Rafale, od ciebie zacznę tym razem. Wiesz co, ja czekam, bo od pierwszych zapowiedzi byłem zaintrygowany tym, że Ubisoft w końcu zrobi asasynę w Japonii, tak jakby wysłuchał graczy Jestem ciekaw, jak oni to zrobią. Czy tak samo za przeproszeniem z pieprzą, jak Star Wars Outlaws. Może dlatego uciekli z tą premierą, bo jak się okazuje, Star Wars Outlaws po czterech miesiącach od premiery jest, nie chcę powiedzieć zupełnie inną grą, ale jest bardzo mocno poprawiona i tam widać teraz pomysł na to wszystko. Tam pamiętacie te sekcje ze skradaniem, takie rzeczy, które tam były kompletnie nie, niegrywalne jakby na swój sposób. I mi się wydaje, że też kilka miesięcy im przysłuży się, chociaż to jest raptem co, 3-4 miesiące? 4 miesiące po premierze, znaczy po pierwotnym... No ale wiesz, no, na przykład po premierze Stalkera, minęły mm. dwa tygodnie i moim zdaniem oni wszystkie takie ja największe pytanie. bugi, które były... No miesiąc które... minął. Tak, to... Znaczy wiesz, bo ja już przeszedłem tę grę, no nie, z dwa tygodnie temu, tak? No jakoś tak. Mm -hmm. I, I dla mnie Stalker 2 absolutnie nie był tym, o, o czym mówili recenzenci w dniu premiery, kiedy, kiedy mieli tam jakieś bugi, które uniemożli uniemożliwiały przejście gry. Dla mnie to była no tak, bardzo imersyjna, tam, no. mroczna, pozapelityczna, bardzo ciekawa przygoda, w której jak coś mnie po prostu zatrzymało, to bardziej już takie może zmęczenie, ale to też było związane z tym, że jednak ta eksploracja w tym świecie ona, ona jest wymagająca. Ona jest wymagająca od, od, od gracza jednak zupełnie innego, zupełnie innego podejścia niż w takich typowych grach RPG. No ale to jest no to jest taki mix, nie? to nie jest przede wszystkim gra RPG. No, ale tak, to no to więc tak inna... podsumowując, ja, tak? ja dam szansę temu Assassinowi, jestem ciekaw jaką nie Czyli od jednego pokażę... do pięciu, jaką wystawiasz? Cztery, znaczy? myślę Cztery. Tak. Cztery. No. Juliuszu, czy czy wiedząc, jak może wyglądać świetna gra o Japonii, jesteś w stanie zaufać Ubisoftowi, że dowiozę znaczy, jeszcze raz. być może przed tą oficjalną, znaczy przed tą pierwotną premierą, to być może jeszcze wtedy yy, czekałem, tudzież zastanawiałem się, jak to może wyglądać, yy, ale szczerze powiedziawszy, teraz kompletnie zero. Zero, zero, zero. Jak to dodadzą do chipsów, to być może zagram. Jak to wrzucą do jakiegoś abonamentu, to być może z ciekawości zagram. Być może, jak się okaże po premierze, że to jest coś absolutnie niesamowitego i nagle mm -hmm. się okaże, że to jest, wiesz, 9 na 10 i zgodnie recenzenci, chórem plus Ale wiesz, że Star Wars też miały 9 na 10 w niektórych serwisach i były Słucham? wychwalane. Star Wars Outlaws też było wychwalane 9 na 10. No nawet. nie, no tak, ale wiesz, na Metacritic, jak wchodzisz, no to już wtedy możesz sobie tak przekrojowo zerknąć, nie? I, no, i, to. i zobaczyć, nie? No to po prostu też możesz zobaczyć, co tam gra wypisują, więc wydaje mi się, że wiesz, jakby pomijając oczywiście jakieś tam jak to się ładnie nazywa po angielsku, nie pamiętam jak, ale wiecie o co mi chodzi, te wszystkie takie bombardowanie tak, tych, tych uh -huh. A, ocen negatywne, tak. tudzież pozytywne, Review zależy się bombing, od tego, co tam jest i tak dalej. Tak, tak, Review tak. bombing zdaje się, tak? Okay. Więc nie, no ja, ja kompletnie nie czekam na tą grę, kompletnie. Zero. No to inne wielkie studio A ty tam utytułowane. Ja no, no ja, ja, ja jestem tak e, pomiędzy, więc ja wystawiłem trujeczkę, znaczy w szczęście sensie w tej skali e, to, jest, to jest gra, w której ja chcę, żeby jednak Ubisoft wiózł. bo no faktycznie bardzo źle by się stało, gdyby okazało się, że Ubisoft e, miałby zwijać interes, bo ta e, gra... Ja Ubisoft myślę, że oni nie zwiną interesu, ale taki zimny prysznic by im się przydał. Ale mają złą pasę od roku, nie? W zasadzie A, to tak. przydałoby tak. się. Tak, więc, więc ja prawdopodobnie w dniu premiery, albo jakoś tak w okolicach premiery, w Assassin's Creed Shadow zagram, więc wystawiam ocenę, eż, ocenę, to nie jest ocena, przepraszam, na mojej skali y, trójeczka, tak. 3 na tak. 5. Tak. About. To jest gra od Obsidian Entertainment nie. i to jest tytuł, który y, wydawał się być ciekawy, ale im więcej widzimy tego, co co dostarczają nam te zwiastuny. technologie? się właśnie ja moje pytanie: bardzo... czy, czy, czy znacie kogoś, kto chce zagrać w wywałt? E Bo zacząłem się. Tak, nudzić, ja, ja znam jedną osobę. Ja znam jedną osobę, która y, jest takim niepoprawnym optymistą i, i w zasadzie od y, pierwszych zapowiedzi tej gry. Czeka, liczy, yy, wow. że to będzie coś fajnego, natomiast dla mnie od, od początku to jest piach stary, to będzie to tam. Znaczy, jeżeli tak. będzie inaczej, to, to fajnie, bo to zawsze się miło zaskoczyć, ale. No właśnie, tak. Lepiej sobie obniżyć poprzeczkę i się właśnie tak, miło zaskoczyć, tak. niż, niż się rozczarować. Tak, tak. Znaczy, ja nie wiem, ja, ja, ja zupełnie pewnie nie e, e, bez, bez jakiejś podstawy, no nie patrzę na tę grę i e, widzę. O, e, ten, ten, ten tego nowego Dragon Age'a. Ale nie, dlaczego? I to jest, to Bo to jest jakaś nie... dziwna hybryda jakiegoś steampunka tak. z jakimś rpg fantasy. Ja nie wiem, tak, jak to nazwać tak. lepiej. Nie wiem. No, no Ale Zobaczmy. może być, może być ciekawe, więc, więc ja generalnie wystawiam w mojej skali jeden, ale i, y, z takim przeniesieniem na dwa, ale to tylko na zasadzie takiej, że jakby się okazało, że na przykład nie. Jednak ten Assassin's Creed y, Shadow nie dowodzi, nie dowodzi i wtedy szukam dużej innej gry. Kwałt Ona będzie w pasie pasie, day one, to wiesz, można sprawić. No właśnie, no to też jest... Też jest a kiedy to ma wyjść w ogóle? Jest na, na 17? 18 nie, tak? Okay. lutego, tak. 18, a, no to jeszcze będę a to miał Game pasa. A, a zapomniałeś o fantastycznej grze, która wychodzi 17 lutego, chyba, że masz na liście. Nie, nie, przesadam. no to możesz, oczywiście możesz wymieniać, bo, bo ja po bo, prostu mam bo... to na takiej zasadzie, że... Yy, Największe. No, no, no. I co, Don't, Don't Not wydaje tą swoją nową przygodówkę, ja jestem wielkim fanem ich produkcji. Ten Lost Records, Bloom and Rage, o tych dziewczynach, i macie archiwum Mix, lata 90., jakaś tajemnica w lesie, laski na deskorolkach, fajny soundtrack, jak to u nich. Uwielbiam takie rzeczy i to wychodzi 17 lutego, część pierwsza, bo druga w marcu. Okej, okay, no faktycznie, to ja mam tutaj ustawione, że to chyba wychodzi nam w tym samym czasie co Vault, więc to jest no to, tak. No tak, tak, tak. tak, tak. No. Aha. No to ja są uwadze, oczywiście. Nie to w takim razie, okej, okay, to na szybciutko, wasze, wasz ranking, jeśli chodzi o Vought, Juliusz... Zero. Rozmiar, zero. Zero. Zero, dobrze. Zero. A w takim razie lost records, bo musimy w takim razie to... to Pięć. Wspomnieć. Juliusz? No ja nie wiem, odpaliłem teraz i może faktycznie to będzie coś ciekawego. No wiecie, to są oryginalni twórcy oryginalnego Life is Strange. Ja Wierzę, że wyjdą Aga, z tego, ale no oni, ale wiesz, oni prawa, tak naprawdę zrobili ostatnio coś dobrego, jeśli chodzi o. No, wygrałeś. No tak, rzucą, grę z, rzucą. wydali. No. Okej, okay, no dobrze. No w sumie, rzucą jest ciekawą grą. Bo ma... tylko to nie jest przygodówka, tylko to jest taka, wiecie, no. Nie, no nie to nie jest. Nazywa. To jest taka bardzo relaksacyjna gra. Wspinasz tak. się, ale to nie jest zagadki logiczne, ten... środowiskowe. Ich produkcji, i... bo oni jakąś przekazali. Oni Vampira wydali, był średni, ale coś było ostatnio. I teraz znaczy, ja bardziej nie myślałem, powiem. ale to może właśnie to jest to, że ja po prostu mylę studia. No bo bo Dontnod nie robił tego, nie, tych... Nie, no nie robili Life is Strange, wymyślili, ale, ale kiedy... Ale to ostatnie nie, nie robili tego. Nie, swojego. bo oni stracili prawa do marki na rzecz Square Enix, który pomógł im wydać Life is Strange jakieś przedostatnie czy przedprzedostatnie, bo True Colors i ten Double Exposure, co wyszło w tym roku, to jest Deck 13, się firma nazywa. I to im Square Enix zlecało, żeby robiło. Oni przejęli jakby tę, tą, tą markę, bo to przeszło na własność Square Enix, w zamian za to, że Danton dostał mhm. tam pieniądze na skończenie którejś z gier. Oni się rozstali, więc oni nie mają prawa i ta nowa gra dlatego się nazywa Lost Records, taka nowa seria. Dlatego tego czekam, bo oni są jakby, wiesz, no, po tel, tel taką drugą firmą, która robi takie gry przygodowe, jak ja lubię właśnie. Nie wiem. Ja trzymam Tylko ja, tam. słuchajcie, nigdy nie grałem w Life is Strange. To znaczy, może kiedyś odpaliłem, ale, ale nigdy nie, nie przeszedłem jakoś na dłużej. Nie pamiętam, że mnie te gry no, one są specyficzne dla, dla, dla wiesz, takie posty dla, dla no ludzi coming of eight, post... to jest dla o, dorastających tak. e, młodych no, ja, osobach Ja więcej wiem, natomiast Aha, tak. ja, ja też nie mówię, że nie grałem dlatego, że y, wiesz, to jest gra o nastolatce czy coś y, bo jakby to nie ma dla mnie większego znaczenia, tylko bardziej mówię, że no nie wiem, jakoś pamiętam, że pamiętam, jak się ludzie tymi grami fascynowali, natomiast mnie, mnie to jakoś ominęło, nie wiem ja może, może, może jest z, z... jakimś tak, to pierwszy Life is Strange to był taki fenomen. Ja nawet mam y, mm -hmm. taką edycję, znaczy to nie jest edycja kolekcjonerska, ale y, ona była chyba z, z albumem, chyba z, z, z płytą, z, z piosenkami, z, z gry, więc, więc to było takie wydanie wiecie, Ale nie gra ostatniego Life is Strange, bo jest naprawdę taki sobie. Ja no mi się wydaje, na... że te kolejne Life is Strange za każdym razem one, one już traciły, już nie było tej magii, tam już było coś, mm -hmm. coś ale to... Może moje takie subiektywne zdanie tylko. No, czyli, Juriusz, zrobiłeś ten research, jeśli chodzi o yy... Lost Records, yy, no, Bloomin' Rage. no tylko ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja na to czekam, nie? To no, bo jakby to się o no To nie to że teraz... możesz powiedzieć, że dajesz zero, nie? To tak. Nie, no, dam jedynkę, bo... bo... Z no. Co to jest, wiesz? No dobrze. Wygląda to tak, jak patrzę teraz na tyle, co zdążyłem w trakcie naszej rozmowy obejrzeć hmm. pięć screenów na Steamie, no to... Aha. Może będzie no ciekawe, tak. no zobaczymy. No. Mhm. No w każdym razie w krótkim opisie jest, że jeśli komuś się podobało Life is Change, to ta gra też mu przypadnie do gustu, więc to jest taki, taki Ale kolejny tytuł, no. jaki mam tutaj mhm. na liście, no to jest coś dla ciebie, już, bo ty bardzo lubisz Pirates. Mm. Pirates, przepraszam. Pirates, Pirates Pirates. Pirates. Pirates. Pirates. Tak, to jest gatunek. Ja myślałem, że Pilates. Obok musi, westernu to Pirates jest tu jednym z ulubionych gatunków Jusza, więc na pewno się cieszę strasznie, że yy, Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Bo Jezus. Nie, bo ja nie jestem fanem Like a Dragon i, <grym> się... i, i próbowałem w to grać, generalnie w te Yakuzy różne jakieś tam kombinacje i nawet próbowałem grać yy, Yakuza Ishin, yy, ty, Like a Dragon Ishin chyba, czyli ta wersja, mhm. yy, która się dzieje w powiedzmy w sumie w w tym samym okresie co, czy gdzieś tam w okolicach tego okresu, co Rise of the Ronin, więc to też mhm. jest ciekawe. Te same postacie tam się pojawiają w ogóle z historii Japonii. Ale finalnie, finalnie coś, coś innego mnie, jakby wiesz, no że. Jakby w walce ta gra się zamieniała w takie dysko-błysko i to tak średnio mi się podobało. To właśnie za duża... wydaje mi się już, że, że my nie, nie staliśmy się fanami jakozy, kiedy powinniśmy jakby zaszczepić sobie w tego czy mm -hmm. czyli w erze PlayStation 2. Bo wtedy no, ta możliwie, drewnaność możliwie. tych animacji i tak dalej, ta. bo ja, ja, ja, wiesz, odpalałem szczególnie właśnie tak jak powiedziałeś, wiesz, pograłem w Ronina, więc powiedzmy, e, byłem w tym klimacie, że chętnie te japońskie, te, i właśnie zagrałem w to, to, tą grę, o której mówiłeś, tego tego, tego, tego, tego, tego czyli tą Miyakuza, która się dzieje, Ishin, tak, dzieje się mm -hmm. w przeszłości, a nie tak. nieobetnie. I wiesz, no to, że y, tam nie ma pełnego dubbingu, zdaje się, że, że ta gra jest taka, nie światem, ale tak nie do końca, że te walki takie drewniane, nie, w porównaniu na przykład do Rise of the Ronin, oczywiście ja to mówię z perspektywy człowieka, który y, nie, nie miał, jak, znaczy chciał zobaczyć tę grę, ale ale był jakoś może źle nastawiony do tego, że po prostu szukam pre szukałem pretekstu, żeby jednak to, to nie grać. No bo y, nie dałem tej grze większej szansy. Po prostu pograłem chyba jakieś pół godziny czy godzinę i doszedłem do misku, że no są inne gry, którym chcę dać szansę, a inwestowanie, żeby wejść w tę wspaniałą sagę, która nawet niedawno dostała z tego, co jednak słyszałem, bardzo słaby serial, no to już jest dla mnie za późno. Ja być może mógłbym tę historię Jakuzy tych gier poznać, ale w formie nie wiem, jakiejś książki ciekawej, czy jakiegoś takiego filmu growego, nie wiem, ale już nie, nie w formie tego i teraz nie wiem, co, co, co te p może dać jakuzie Ale chcesz to grać? Bo ja w końcu nie wiem. Nie, nie, nie. Ja, ja, A, okay. ja tylko tak wspominam, no nie, że tak nie, tłumaczy bo to się, czas, wiesz, ja, ja, ja w ogóle nie jest na zero. Ja w ogóle uważam, że wiesz, po tych zwiastunach, no to... Yy... To dalej będzie kuza, dalej będziesz... To dla koneserów. Jakby w... Słucham? Dla koneserów gra. Tak, tak, dla tak. koneserów. Tak, tak. I, I myślę, że przede wszystkim, wiesz, no cały czas to będzie ten, ten taki Erpek, tak? j jak każda kolejna część Jakuzy, tyle tylko, że teraz będziesz miał czapkę i strój kapitana statku pirackiego. Ja. No, to wygląda dla mnie to... surrealistycznie, za bardzo. No tak, to jest slapstick, ta komedia taka... No i wiesz, i brak Ale nie wiesz wiesz, no, zakładam, że to może się podobać, no, wiesz. Mm -hmm. A, mogę, no, a ty... mogę jakąś kolejną grę od Czapy wyjąć, którą no, nie Może, no. tylko musisz powiedzieć, jak bardzo czekasz. Znaczy już bo ty nie powiedziałeś apieratów? Zero. Zero. Rafał, jak a, bardzo czekasz na ekuze? Cęwajską mogę zjeść, ale na to nie czekam, zero. No. Dobrze. Okej. Okay. No dobrze, to Rafale w takim razie możesz rzucić coś o, na, na. Bo ten, przypomniałem no. sobie znowu grę, o której pewnie nie słyszeliście nigdy w życiu. Pamiętacie taką firmę Beethoven and Dinosaur? Ci od tego takiego doświadczenia gry The Artful Escape i oni wracają z nową grą, słuchajcie, Mixtape, właśnie w 25, nie ma daty dokładnej podanej, ale to jest tak, Nie słyszeliśmy, bo to było na, zdaje się, na której konferencji Microsoftu. A i na Summer Games chyba też było, bo nie mają to w na Summer Games, tak, tak. Super, Jezus, jak to wygląda, jak ja na to czekam właśnie. Ja nie wiem, może ja się, wiecie, chcę być znowu młody. To jest taka gra, która trochę wygląda jak Life is Strange, nie? Ale super, i ta muzyka, Joy Division, Hip Pop, Smashing Pumpkins i wiecie, trójka licealistów kończą liceum, się rozchodzą, no, wchodzą w dorosłość, tak w skrócie. No. No to jest super. Anna Purna to wydaje, także, tak, to zdaje się dokładnie. na konferencji Anna Purny, ja to widziałem. O. Tak, tak, tak, a masz rację, tak, to było w sierpniu chyba, Anna Purna, nie, nie w sierpniu, w czerwcu, dobra. No to, no, no, to no, myślę, tak, że tak to już pewne jakieś, szukaj. wreszcie jakieś coś drgnie na waszej skali oczekiwań. O, piąteczka od, ode mnie. Od, od, od, od no ja bym troszkę. powiedział, że trójka. No ja dam dwójeczkę, bo o. są pewnie jakieś inne tytuły, które w tym Nie, nie, wyjdą. bo ten tytuł, ja pamiętam, mi wpadł, że tak powiem w oko. No, Bo wygląda tak samo artystycznie, dobrze jak ich ten Artful Escape, nie z tym kolesiem no. gitarzystą. No i ta to, Alita to jest anapurna, no jednak my tutaj tak, z Juszem mamy... Było, my, myślę, tam się posypało tam mocno. Ale... Się ale jednak, Gdzie wiesz, się nie ona posypało pórna, to... w tym roku. No Dokładnie, wiesz. Ludzi można zastąpić, no nie, ale jednak loga firmy nigdy. No czy to nie oni na szczęście robią, tylko wydają jako marketing i tak dalej, nie? Ale, no ja ale wiem, pewnie. no żartuję, nie A ten poza tym ci, oprawić. co odeszli z tej Anna Pórny, tam cała jakaś gromada odeszła, no to oni chyba przepadli Oni robili teraz. Blade nie, Oni założyli swoje wydawnictwo. Tak, ale ta ekipa się działa nad Blade Runnerem, tym labirynt, co zapowiedzieli. Nic nie pokazali i odeszli wszyscy. Nie? To, to mnie martwi. To eee, ale wiesz co, jak nie umieli się dogadać. No właśnie. To, to może jednak z tego projektu nic być... Ale to była śmieszna wyszło. historia, nie? Za, chcemy mieć oddzielny biznes, nie są chcemy mieć oddzielną spółkę. Właścicielka się nie zgodziła, to odejść. No tutaj jest, wiesz, no to jest tak jak e, kiedyś był taki przykład, że ktoś tam narzekał, no nie? Taki szeregowy pracownik narzekał, że menadżer mówi mu, co ma robić, kiedy ma chodzić do pracy, kiedy... <laughs> I ile ma zarabiać, no nie? I on mówi, tak to że tak nie ma być, no nie? Menagerz powinien słuchać przecież swoich pracowników. Powinno być jakieś kolegium takie, które mówi menadżerowi, co ma robić. No takie rzeczy, no ale to oczywiście taki, taki żarcik, bo Spuszczamy. wiadomo, że prawa pracowników są bardzo ważne. Żyjemy w państwie europejskim, gdzie prawa pracownicze są na wysokim poziomie. Yy, panowie, wreszcie mhm. wydaje mi się, że pojawi się Wziące. gra. Pojawi się gra, która. No, może być wysoko, jeśli chodzi o ten, e, e, na ten, ten czytnik emocji. Monster Hunter no. Wild u Juliusza. No to wiesz, no. No dobra, no dam piątkę, no. Niech będzie. Mimo wszystko. Mimo. Wiesz, odszczekam no, to, co powiedziałem 20 minut temu. <laughs> mimo jednaś? wszystko to jest Monster Hunter, wiesz, a ja w Rise po prostu. O, mhm. Zakochałem się w Monster Hunter, A to nie się... jest ten jedyny tytuł Capcomu, który ma polskie tłumaczenie? Napisy? Eee, wiesz co, nie wiem, czy jedyny, bo w Rajzie jest, ale w Wordzie też masz polską wersję. Cholera, a może nie? Masz? Ale nie, chodzi mi o to, że wiesz, Rezydenty nie dostają mnie napisów polskich. No. Tak, no, tak Aha, w sensie, tak. że mówisz, że jako, jako, jako seria. Tak, tak, tak. tak. No, no ale tak, to może jest polska wersja w Monster Hunter. Tak. Tak. Okay. I to może być taki naprawdę potężny Monster Hunter, on ma być większy od tego Monster Hunter World, więc no, szykuje się uczta dla fanów Monster Huntera chyba, nie? Ach, uczta grindu. Tak? Każdy ma swoje Cały formy, czas rozwalasz no, tych proste. samych bossów, tylko oni na końcu mają plusik, nie? Że to tak, jest ta silniejsza to przygotowanie wersja i lepsze się, dropy. Wiesz, smarowanie miecza, no nie? tam Picie eliksirów, no to jesteś, wiesz, jesteś jak ten, wiedźmy. Ale wiesz, jak ja sobie pomyślę, jak ja miałem, ile ja miałem takiego samozaparcia, żeby grać w tego Monster Huntera, bo ja naprawdę, jak, jak, tam dość szybko się go przechodziło, nie wiem, po jakichś 20 godzinach i były napisy końcowe, nie? Tylko, że to dopiero było to takie miejsce się tutorial skończył, nie? Natomiast ja pamiętam, że jak w to grałem i, i to nie wiem, mhm. jakoś tak najpierw się odbiłem, znowu się odbiłem, ale cały czas mnie coś ciągnęło, jakaś taki, wiesz, niewidzialna siła mnie ciągnęła, żeby wrócić, nie? I wróciłem mhm. i... I w końcu pykło. No tak. nie? I tam ja w Monster Hunterze, to ja wbiłem. Z, to jest pewnie mało w porównaniu z y, tymi prawdziwymi takimi, wiesz, y, monster hunterowcami. Y, no ale ja setkę godzin spokojnie wbiłem w mhm. razie. No tak, tak. Rafale czy monster. Takie Hunter... Moje standardy to jest, to jest dużo. Monster czy Monster Hunter jest na moim radarze? No nie, tak. nie, nigdy nie był. Nie, nie moje porno, może tak. Czyli, czyli niska. Czyli zero co? możesz, tak stawić. Tak, tak. Potem będzie wykres taki. nie? Tak, no, split. Fiction, czyli... A ty, najnows... Damianie, nie czekasz na Monster Hunter? No właśnie. No nie, chcę, nie chcę tutaj, wiesz... Dam, dobra, dam jeden. Dam jeden. Oh. Oh, f... Dam jeden, miałem dać zero, ale e, nie pozwolę, żeby... Za Gra. dużo gracie w ten taki mainstreamowy ściek. Dokładnie, za dużo Stellar Blade, no nie wyprały no. nam. Te. Nie, Stellar Blade to jest, wiesz, jeszcze. Ja, ja, ja z czasem doceniam tą grę, i naprawdę jestem bliski zakupu. E... Naprawdę to jest z, dobra z tymi wszystkimi dodatkami, z tymi wszystkimi rzeczami, tymi darmowymi DLC, które wyszły, plus mocą PlayStation 5 Pro. To, o, pięknie wygląda. Pięknie. do końca roku ją przejdziesz, to może być twoja gra roku. Nie tylko ja wam powiem, że ja, ja próbowałem ostatnio grać y, w, tego, y, w tego Stellar Blade'a w ramach jakiegoś tam triala na tym PS Jest demo ja. chyba nawet, nie? Jest demo, ale też jest trial, czyli jakby grasz okay. i wiesz, okay. i, i grasz w pełną wersję, tylko ten trial trwa tam, nie wiem, dwie godziny czy godziny. No i co, jest... nie spodobał ci się? No i właśnie się odbiłem trochę od gameplayu, wiesz? O. Jakoś nie potrafiłem wyczuć tego znowu bo ja, ja pamiętam że na początku miałem wrażenie że ten gameplay jest randomowy jak wyszło demko... Tam są na kombosy całkiem roku. fajne, które trzeba wkuwać momentami, nie? Takie kombinacje. Może kombosy to złe słowo, ale... ale to, wiesz, to, to mi nie przeszkadza, tylko bardziej mi chodzi o to, że ja jakby nie... Inaczej, wracając historycznie. Na początku roku, jak wyszło demko, no to wiesz, na początku się odbiłem, ale potem wróciłem do tego demka, jeszcze przed premierą i w końcu załapałem ten gameplay. Mi się bardzo spodobało i nawet wtedy pisałem chyba Damianowi, że, że ten gameplay wydaje się solidny. Ale teraz, jak wróciłem to ja kompletnie nie mogę, nie mogę złapać flow. Jakby ta, okay. ta walka jest dla mnie jakaś chropowata, jakaś za bardzo randomowa. Ja tego nie czuję po prostu, wiesz. To jakby nie ma dla mnie tej płynności, tej satysfakcji, którą masz w seafood czy w... W Rise of the Ronin, W, w, w Rise of the Ronin, nie? Ale może coś, coś źle ustawiłem w ustawieniach. No ja poczekam i ja chętnie przejdę jeszcze raz, bo wspominam, dobrze na PS5 Pro wygląda kapitalnie. Mm -hmm. Na PS5 też chyba wygląda. O tak, ciekawie. tak, jasne. Tylko tutaj więcej Wiecie. bajerów, no i wiesz, 120 klatek i tam jakieś. Podobno te teraz y, elementy strojów lepiej falują. Nie wiem, ja nigdy nie przebrałem tej laski w żaden strój. Nie wiem, tak jakby, wiesz, jakieś piwniczaki się na świecie rzuciły. Właśnie, ty, grałeś, ty grałeś dla, dla fabuły, dla, dla akcji. Tak, dla świata. Piękne A niektórzy grali, wiesz, nie wychodząc z, z, z menu bardzo wyboru Bardzo fajna staci. protagonistka, nie? Taka przypomina mi trochę ten, Boże, jak się nazywa ta laska z Jokotaru, jego gier i te gry. No, te, te, te słynne, o tych robotach, cyborgach i mhm. tej lasy, tej za pokojówkę z mieczem, co biegasz po mieście. Boże, mam na końcu. Nie Automata. No o to mi chodzi, tak. Strasznie ale Nier Automata, y, ja wiem, że oni tam powiedzieli, że to dla pieniędzy zrobię, ale pojawiło się DLC do, no do Stellar Blade, że właśnie masz te stroje z Nier Automaty. No, ale Nier Automata to jest jednak inna gra. No nie, no, to nie, to jest nie jest zdecydowanie. To jest... W sensie, wiesz, Stellar Blade jest, jest takim... Jest bida bida, nie, nie chcę automata. być rasowym slasherem, no tak to nazwijmy. Chodzi mi no, tylko o jest... wspólny mianownik, wie, w postaci obcych i zniszczonego świata No tak, to naprawdę. w, w, Nira w Nira no to że... możesz sobie włączyć, wiesz, ten tryb auto i praktycznie gra sama się przechodzi, no ta, nie? Jasne, jakby... to... mm -hmm. Można nawet lepiej tak grać. Yy, split no, czy, bo tam musisz tych parę zakończeń widzieć, nie? Kupiłem ostatnio no, klip... NIR Automatę swoją drogą. O, ja też A propos mam wyrzucania pieniędzy na, na, na gry, nie? Jakby leży na pudełku, na mówiłem, że mi się ostało, ale kupiłem, kurczę. No już teraz tego pudełka tej, tej płytki nie wykorzystasz, nie? No tak. No, to jest, to jest to Świadoma wielka. decyzja. A co sprzedałeś plejaka? Nie. Sprzeda no ja yy, ale zamieniłem bez na PS Pro, nie? A, ale na no PS Pro, tak. No. A, bez nie, chcę na, nie chcę kupować napędu, nie, nie, nie chcę kupować ja, ja Kupiłem, jak wiesz, zanim ceny podnieśli, więc spokojnie. Znaczy, wiesz co, ja od początku wiedziałem, że nie kupię napędu, niezależnie od cen. Kompletnie tego nawet nie śledziłem. A, okay. Ja też nie potrzebuję, że odtwarzacza 4K chyba do, do filmu, więc... No ja muszę mieć dwa nawet w zapasie. <laughs> no to no. prawda, bo się psują. Ale dobrze mogę wymienić, bo mi przecież padł napęd w PS5 zwykłej, więc ja się ucieszyłem z możliwości zmiany i wymiany. nie. W Wisz, że... Ale co, masz dwa, dwa napędy do PlayStation 5 kupiłeś? No mam, mam. Jeden szaf szafie schowany, a cicho szaf, a drugi Stary, używam. To wiesz, jesteś jak handlarz normalnie. Jestem ja nie jak Midas już, nie? Parę kostek masła. <głos> Dokładnie, Jeśli wymienimy z się. Z napędem. Ty mi masło irlandzkie przywieziesz, a ja ci dam napęd. <głos> y, panowie, y, trzeci raz. Split, y, Split Fiction. O, gra Joseph Fares. Tak, tak. Czyli jak graliście w Take two, jak graliście A Way Out, to wiecie, mm -hmm. że to jest gra, w której przede wszystkim stawia się na kop. Nowa, nowa zupełnie, w nowym, w nowym wydaniu gra. Trochę jak sobie tak pomyślę, to i i tekstu już było takie trochę na, na pograniczu fantazy, ale tutaj to już mamy wszystko. To już mamy światy i baśniowe, i science fiction, i różne rodzaje Super. rozgrywki. I to wygląda fenomenalnie. I to jest, to jest coś, co u mnie wreszcie jest wysoko i daje czwóreczkę, jeśli chodzi o ten mój y, wskaźnik y, oczekiwania. Ta mhm. gra może się pojawić y, pewnie w... Chociaż nie, ona jest wydawana Ona w marcu EA. wychodzi, tak? Tak, 6 marca, a ona jest wydawana przez EA, to ona się pewnie pojawi Originals. w, tej, w, tej, w tej, tej ich usłudze, ale być może po jakimś czasie nawet trafi do Game Passa, no bo w Game Passie jest ten EA Play i, i to. Znaczy ja też oddaję czwórkę, bo to jest fantastyczne. A wiecie jak się brat nazywa? Józefa Faresa? Mhm. Nie wiem. Fares Fares. <głos> jest aktorem. On grał w Czernobylu chociażby. Taki wielki, długi nos ma. Są identyczni. Więc trochę go skrzywdzili, co? Albo może to coś znaczy, nie wiem, że No tak, podobno Tyson Fury, taki bokser, ale to może przeczytałem taką informację. Wiecie, czyta się takie anegdoty albo jakieś takie informacje na, na Facebooku i tego nikt no. nie weryfikuje, że podobny Tyson Fury wszystkim swoim synom jako pierwszy imię daje książę, Prince. I tam wiadomo, że tam Prince Tyson drugi, czy coś jakiego, nie, ale i tam, że to drugie imię jest takim prawdziwym imieniem, ale formalnie jest spisane Prince, coś tam, coś tam. No ja, akurat Fares, Fares ma swoje metryki. pytanie, kto Fares, kogo Fares. bardziej skrzywdził, nie? Tutaj, Fale. czy rodzice właśnie Faresów, czy, czy ten. Ale, e, Juliuszu, e, jak, jak u Ciebie? ja no, nie podzielam waszego, e, waszej o. fascynacji o. Tak, i entuzjazmu w stosunku do tych gier. Przeszedłem A Way Out, przeszedłem to drugie i raczej to było, jakby spoko się w te gry grało, e, Natomiast mam wrażenie, że, że to było bardziej na zasadzie na bezrybiu i rak ryba, nie? I jakby się... Ja w to grałem po prostu, bo away out to po prostu nic nie było. To były te czasy, kiedy na Xboxie kompletnie nic nie było. I z kumplem żeśmy grali po prostu w away out i, i, i tyle. A jeśli chodzi o to drugie, to też z żeśmy grali z tym samym później. I, no i spoko, mhm. no ale f, ja wiem. Chyba Czyli z Ale nie, nie, nie odcisnęła że, że akurat tak tylko jeszcze nawiążę tych gier Faresa, to są takie bardzo uniwersalne gry, bo na moim przykładzie widzę, że moja Anka żona, która nie gra w gry wideo w ogóle, no to na way Out uczyła się, wiecie, sterowania jej się podobało, i tak samo i tekstują, przyciągnęło do ekranu, chociaż ją ja absolutnie nie interesuje to, co ja robię przy konsoli, więc może patrząc z tej perspektywy, to są właśnie dobre i fajne gry, nie. Czyli już jakie tam cyferki... Znaczy, ja nie mówię, że są złe. Ja po prostu mówię, że wiesz, że ja koniec końców grałem na nie na zasadzie, no nie było w co innego grać, to się grało. Czyli I na podstawie tej gier... Szczególnie zagrać, to więc chciałem z nim zagrać po prostu. na podstawie tej gier raczej nie czekasz. To, to, to, to, nie to... czekam, nie wiem, zero. dla zero. Mnie zero. Ja jestem ciekaw, co nowe myśli nowego. Czy to będzie powtórka z rozrywki? Nie, to będzie copy-paste. To, to tak jak miałeś, a way out było dwóch facetów. It takes mhm. to facet i dziewczyna i teraz to nowe dwie dziewczyny. No, tak, bo to, bo, będzie... to podobno od córki są. Znaczy, to jest zainspirowane córkami yy, fareskimi. No tak. Właśnie. Może będzie fajne, wiesz, no mówię, ale ja. Jak, pewnie zagram, ale finalnie nie czekam. No dobrze. To teraz sobie przeskoczę, bo się pojawiają różne tytuły tutaj mam na no. ten, ale już ty zaczynam ty tak y, mieszać. Atom Fall. O co tu wychodzi? Po... No, w, pod koniec marca. Postapokaliptyczne Action Adventure. A czekaj, w ogóle nie widziałem gameplayu, ktoś coś powiedział. No bo wiesz co, tak naprawdę bardzo mało y, z, tych, y, z tych zwiastunów wynika. To są takie zwiastuny, y, które pokazują, że to jest jakaś taka tak, alternatywna, wiesz, w alternatywnej Anglii, znaczy alternatywna historia, no nie? I... A kto to robi? Ktoś znany, czy nie? Pytanie za 100 punktów, nie? No to jest ciekawe, no nie? Aż, aż bo, zerknę. Bo jak ktoś się bierze nie, nie. taką, tak RPG, to myślisz, że zaraz jakieś da, z falautem albo coś, nie, a tutaj to no nie wiem, no właśnie. Jakoś... No, no prawda, czekaj. Okej. To jest. Może inaczej. Rebelionu, okej, to jest. No, a, okay, to jest... O, o, zobacz. No snajpera. Właśnie, czy... Czyli jednak snajpera Rebelion. Dzisiejszy? Tak, Rebelion to nie jest słaba. Słabe Takie double studio. A, no. no ale z drugiej strony oni tak. robią tylko snajpera, i go tłuką wiesz. O, w styczniu snajper wychodzi, niepytał. No nie, no sobie. już dobrze określił. Takie double A, więc. No tak. Więc można powiedzmy. Więc na poziomie dwójki, w takim razie, moje oczekiwanie. Ja się zgadzam. Czyli no ja zero. Ja, ja, ja nie czekam. Jakby nie. zagrałem w tego Stalkera przez chwilę nowego i. Jesus. Nie, nie ciągnie do nowego post apo tak? Nie kompletnie mhm. Ale może wyjdzie im fajna gra. Mhm. To już z tytułem, którym w ogóle nie... Znaczy nie, może miałem pojęcie, ale wyparłem z pamięci. The First Berserker Kazan. Coś słyszałem, a to nie jest Widziałem VR? piękne stoisko. na, Nie, to jest jakiś Sous like na Gamescomie. Widziałem, wielkie, największe stoiska mieli, ale, ale w ogóle mnie to no nie... No właśnie. Ja zero. I nic cię nie ten nie... Nie, nie przekonało. Czekaj, ja widziałem taki zwiastun, co taki koleś tam stoi Z takim na... takim mieczem biega, wygląda jak Sefirot do kwadratu. Nie Coś wiem. takiego, no. Nie, nie. To ja też na to... No, ale to nawet nie ma co tutaj w takim razie. Jeśli ktoś w komentarzach się nam wyjaśni, dlaczego się mylimy, dlaczego Ferb Bezerker będzie po prostu grom, e, Jeszcze Wiesz, mi się to, to kojarzy? Z tym proszę. drugim tytułem Crimson Desert. Mi się to jakoś tak płynnie przenikają te gry. Nie wiem dlaczego. Może ktoś w komentarzu wyjaśni dlaczego. No. Tak. no ja, Kat, nie jestem w stanie to nic powiedzieć. No i teraz e, Killing Floor 3. No dawno nie było nowy, nowej gry z serii Killing Floor. Ja nie grałem żadnej. Ale ja nie jestem, znaczy ja też nie jestem jakimś wielkim fanem, więc... Znaczy ja więc... jestem z czasów, kiedy było Left 4 Dead i potem był Killing Floor jako, jako taka alternatywa, i generalnie tak. ludzie, z moi znajomi się podzielili zawsze jakby na dwie takie grupy. Ci, którzy przeszli do Killing Floor i ci, którzy dalej grali w Left 4 Dead. Ja zawsze grałem w Left 4 Dead i nie wiem, Left 4 Dead cały czas żyje, ma się dobrze, można grać, więc... No, no. no podobno nowość w Killing Floor będzie to, że będzie tryb solo, ale to, nie wiem, czy to jest nowość, czy tak po prostu mi się tylko przeczytało. Ym... Kolejny tytuł, który wygląda interesująco, szczególnie jeśli się jest... Y no, fanem gry taki Journey to the Savage Planet, czyli Revenge oh. of the Savage Planet. O, ja to wychodzi nie widziałem. Może tak. sequel wychodzi. Tak. No, taka dosyć zwariowana, kolorowa gra, trochę przesadzona. Ale rzeczywiście Damian, dziwny... tytuły, które wymieniasz poza pojedynczymi wyjątkami, to rzeczywiście zapowiadają Rok 2025 taki, że stary ho-ho, nie, nie, nie, nie będzie nie, nie, co zbierać. Myślę, że GTA 6 się Ja wymawiam, znaczy ja wymieniam to w kolejności i tak przeskakuję pewne tytuły, bo chodzi mi o to, że to są... Czekaj, tak, siedzisz tak, na urobiej jest, To są potwierdzone mniej więcej daty, czyli wiemy, że na przykład ta gra wychodzi w maju. Mam jeszcze sporo tytułów, takich naprawdę grubych, które nie mają potwierdzonej nawet, nawet w którym kwartale wychodzą, więc to jest to jest ten problem, który. No rozumiem, y ale wiadomo, że wyjdą w 2025, czy niekoniecznie. Mhm. No jest takie założenie, ale już jesteśmy Ale czekaj, damy, ty patrzysz na Eurogamer listę? Gry bez daty Premiery? Nie, nie, nie, nie mam takiej listy. Ale to jak, jak zrobimy tak, że jak wymienię te wszystkie tytuły do niej i okaże się, że faktycznie coś trzeba jeszcze wspomnieć, to ja bym bardzo liczył na to, że, że uzupełnicie ten, ten, ten ranking. No ale yy, w takim razie ten Revenge Savage Planet, of Savage Planet. Nikomu. A jeszcze zabrakło takiego tytułu, jak John Carpenter z Toxic Commando. No. To też wychodzi. E, a kiedy wychodzi? Nie wiem, 25, bo właśnie patrzę na tą listę gier bez daty i powiem ci, że tam jest tyle No to rzeczy. słuchajcie, no to jeśli, jeśli chcecie, to ja mogę tutaj, możemy już teraz o tym Toxic Commando powiedzieć. Rozumiem, że Revenge wpisuje same zera, bo widzę, że jesteście tak... Nie, ja się zera. cieszę, super. Ja nie wiedziałem, że to, to Rafał, ile ty dajesz w takim razie? No dobra, mogę skali. dać dwa. Dwa na zachętę. No. Dobra. Zapomnę o tym pewnie, ale wiesz. No to ja dam. Jeden, bo jednak ten klimat to mi się podobał właśnie w, w, w Czernia. Okej, okay, no to w takim razie Toxic Commando. Ale, ale ja tak rzuciłem, bo kojarzę, że na Summer Game Fest robili takiś trailer, pokazywali. Ja ale ja coś też, też mi przypomniałeś i wydaje mi się, że ja... No bo imię, nazwisko, gra, nie? Którą chętnie bym zagrał, więc daję trujeczkę Wiesz co, bo to skali, ma być taki chyba Left for Dead e, sygnowany nazwiskiem Carpentera. Nie wiem po co w sumie, bo on, on po prostu gra chyba też w horror i lubi tą branżę, ale, ale ja nic nie wiem o tej no, grze. On no on jest zapalonym graczem, ale wydaje mi się, że No mówił ostatnio, jego... że chciałby Dead Space'a ekranizować, nie? No tak, tak, tak. Ale John Carpenter Toxic Commando wydaje Focus Entertainment. Rozumiem, I że bardziej ten... cię to jara niż GTA 6 w tym momencie. No, w tym momencie nic <laughs> mnie bardziej nie jara, ale, ale tak patrzę, czy jest... No jest, no są jakieś zwiastuny, no ale to chyba te, które widzieliśmy na Summer Game Fest, uh -huh. nie? nie? ma nic nowego. No, ładnie to daj wygląda. Coś, nie? Daj coś w sensie Juliuszowi, żeby... żeby wybrał, o, takiego wiesz. No ale ja nie mam nic, co, co ja Ja powiedziałem, że ja na nic nie czekam, wiesz. GTA 6 o. Dobra. Wszyscy ale się to GTA 6 to, na, no, to wszyscy chyba czekają na to, więc. No chyba no, no, no, że... GTA 6. No, no to już mam. 5-5-5. 5-5-5, tak jest. No dobra, no to jest załatwione, mamy to z góry. Toxic Commando. E, Juliusz nie czeka. Rafał czeka w skali od 1 do 5. 5, bo John Carpenter. Tak. <laughs> no tak. Znaczy wiesz, czy nie czekam? no Jeśli, jeśli to będzie coś w typie. E... Left 4 Dead, nie? Mm -hmm. Left 4 Dead, czy tych. E... Wiesz, Left 4 Dead, które jest generalnie e... bardzo carpenterowe, ale. E... No tak, czy, czy tego Philip Flora? Tak, ty, ostatnio ty, ty... Słucham. Back for Blood była to taka wariacja ostatnio, tak? Dwa, tak, tak, ale, ale. Ale no nie, nie, nie. Natomiast, no to wiesz, no to może to będzie fajne, no zobaczymy, no co to, co to mhm. będzie. Może będzie miało, bo, bo Left 4 Dead nie ma takiej kampanii klasycznej. Tam zawsze gra z innymi graczami, tudzież z botami. No teraz się pojawi tytuł, który wydaje mi się, mhm. gdzieś tam będzie wam kołatał w, w pamięci. Damian, aby... zapomniałeś, pierwszy kwartał, The Alters, to 11 Eleven Bitwów musi wyjść przecież. To jest kluczowy tytuł z polskiej strony. Ale kiedy nie? dokładnie wchodzi The Alters? No, Q1, max, więc Q1, no to koniec Aha. marca, max, no, zakładam. No to nie, no to Does... jest gra, którą uh, któr, ja bardzo jestem sięgam. ciekawy, Czy w ogóle teraz, nie wiem, i to przypadek trochę, i pewnie fabularnie jednak te filmy będą się różnić, ale jest... Z pattern, Mickey Seven. Tak. Tak. wychodzi. Bo książka to jest, jest świetna. Czy, czytałem ostatnio właśnie. No. I to jest ciekawe, nie, że po prostu yy, gdyby wiedzieli, to może... Moim zdaniem nie? Ta, ta, na... ta gra ta gra bazuje na pomyśle z książki, bo ta książka wyszła, kurczę, żeby wam nie skłamać, wcześniej nie zapowiedzieli gry, ale wiadomo, że gra w dewelopmencie spędziła na pewno parę lat, więc pytanie, kto tu kogo... Jak, jak to było? nie? No nikt się nie przyzna oczywiście stwórców gry, że przeczytali książkę, ale, ale jakby idea klonowania siebie i... No tak, okej. Okay. No tak. No, to jest, no ale to, no właśnie dla mnie, The Alters y, wygląda intrygująco. Aczkolwiek. Jest demo na nie, ty chyba ogóle. grałeś w demo, więc możesz. Jest, jest na PlayStation, zagrać. jest na Xboxie i chyba na PlayStation. A porwało cię to demo? To było coś, co. Mówisz, Podobało o, kursze, mi się. Mógł się doczekać. Podobało mi się. Znaczy, chętnie zagram pełną wersję, aczkolwiek mam wrażenie za dużo zarządzania tymi jakimiś, wiesz, rudami żelaza, szukania jakiś złóż, tam produkowania czegoś, ale. Jakiś element y, Survivor. Troszeczkę, tak, tak. tak. tak, tak. Jubisz, zagraj już zagraj czy... demo. Mhm. A co to czy... jest w ogóle za gra, co to jest za gatunek? Survival Sim, znaczy zaczyna się jak TPP, bo to jest science fiction, rozbija się na planecie, docierasz do bazy i rozbudowujesz bazę, zbierasz zasoby, z takim kolesiem chodzisz tym tytułowym Altersem, Janem, który potrzebuje. Robi... Tak, ja widziałem zwiastun tego. A no z kombi był taki słynny Ta. zwiastun. Tak, tak. No jest demo dostępne, no, można sobie być, Jest demo. Jeżeli... Na też, on ono w storze jest, tak. I ja powiem że jest... nie porwało to Słuchaj, demo. a Nie sposób. porwało cię? Znaczy, porwało mnie na swój sposób. Tam parę takich przestojów miałem odnośnie tego zarządzania tymi w jakimiś, wie, z, złożami żelaza, szukania czegoś, budowania nowych tam domków w tej bazie, czy pokojów może tak. Ale fajne, to jest bardzo oryginalne i bardzo ciekawe moim zdaniem. No, no to zobaczymy. Czyli już, to. to już widzę jakąś taką niutkę zainteresowania w Twoim głosie. Dwójeczka. No dobra, możesz trój, dwójkę dać. Trójka to może yes, była dwójka. przesada, ale o, dwójka ja, piątka. Da. To już, ja piątka. To już powiem wam, zaczyna być grubo na tej naszej liście, bo zaczynają się tutaj krystalizować jakieś preferencje. Ale Toxic Commando wygra. No. Toxic Commando jest wysoko, ale niestety Nie już, już The Alters ma większą szansę tutaj wiesz, być w top uh -huh. 5 niż, niż uh, Toxic Commando. Claire Obscure Expedition 33. To na pewno pamiętacie, takie fantazy, chyba takie Steam nawet punk. steampunkowe trochę, no nie? I, mhm. I wygląda fantastycznie, bardzo klimatycznie, z tego, co, co czytałem. Z A to jest taka grafika, jak lubisz, jak ta liga, li, liga niezwykłych gentlemanów co, co grałeś chyba jakiś czas. No tam, właśnie, nie? tylko że jest taką ultra realistyczną, no się nie ultra, co ja gadam. Nie ultra realistyczną grafiką, ale bardziej taką, taką grafiką nierysowaną. O, tak się wyrażę. nie wiem, czy. Czy, znaczy, mi się wydaje, że jak. Ro, ja mam roz... grę, O, znalazłem. O, ale ale co poczekaj, pojedz, ty tak. czekasz na to. Tylko, tylko pojedz, ty tak. czekasz na Expedition. Na to czekam, piąteczka, moja piąteczka. Obscura? Expedition? Tak. Nie. Aha. Ale na ten Obscure Expedition 3. Pamiętasz, bo rozmawialiśmy o tej grze, Juliuszu, Jak, jak ona się pojawiła chyba na tym samym Na pokazie Xboxa, tak. Obscure Expedition. 33. 3, 3. Klikam. 33. 33 jest, wchodzę na Steamie. Zawsze mi się na Steamie wyświetlają, żebym oglądał TT. Bardzo dobrze. A, czekaj, tak. O! Myślę, że czwórka może być. No, no to już mamy tutaj... Jeść. Może, to nawet już ciebie... nie, może nawet piąka, Nie, no, To pamiętam. To oj, mi się podobało. Ciebie. Tak, tak. No ja właśnie pamiętam, pod... że bardzo dobre wrażenie zrobił... To też był w cinematic, że się tak wyrażę. Ale fajnie większości. to Intrygujące. Ale nie? wyglądało tak, że to wyglądało jak taki japoński RPG, ale zrobiony na zachodzie, czyli wiecie, fi fi fizyka, nie fizyka. Nie, Mechanika japońskiego to... RPG, czy takiego... Turowego. To rosi ludzie z głowami małych dzieci. To japoński RPG, to wszystko. Nie, się nie, nie, nie, nie, właśnie, ale graficznie zachodnie RPG, to chciałem powiedzieć. Chyba, znaczy, nie no, to jest kontrowersyjna teza, bo jest dużo dobrze, że wygląda wejdź Jak jesteś na Steamie? Juliuszu, jesteś na Steamie. Tak, jestem na Steamie. To wejdź sobie yy, przewiń do, do tego obrazka, gdzie widać interfejs podczas walki. No to, to tak, masz... Japoński RPG. To tak. tak wygląda, taki interfejs ma podobny w tym typie yy, refa metafor refantazja. Tak, tak. Się kojarzy. Yy, fantazja jest bardziej anime, a to jest bardziej yy, No tak, zachodnie. tak, oczywiście. Tak, to no. jest zupełnie inna konwencja. Mhm. No czyli piąteczka od Juliusza, brawo już. Juliusz. Ale Ty, z tym nie, no, czy komando, no. Czwórka, dam czwórkę. Dam czwórkę, o, bo nie. nie chcę storpedować tej gry, na którą naprawdę faktycznie czekam. Tak. To ja Nawet ja chyba bardziej niż na GTA, no. Mhm. o. To ja trujeczka, dobra. No dobrze, to teraz tytuł od Juliusza i co za no. tytuł. Bo tu mi chat GPT podpowiedział, że ma wyjść w marcu 2025, Judas. O, to naprawdę? Jest Już? No, Judas. Już, właśnie. Judas. Judas. No, się Judas. Judas? Tak, Judas. Levin, tak, Mówimy po polsku, czyli tak. gra od Kevina e, Levin. Lewina. Levina, no. Super, ja, ale nie wiecie, chyba to was tam. to za rok? Chyba trzeba. u was tak, lewin, Kevin Levin. Levin nie? <laughs> Mówisz Lewis czy Lewisy? <laughs> Levisy. Uh, ja ale Levice, w, każdym tak. razie, w, każdy, w każdym razie, w każdym uh, razie chat GPT, mi napi... zapytałem chat GPT, ale czy... on się Judas spyta. coming in 2035? Yes, Judas, the upcoming first person shooter from Ghost Story, games led by Bioshock creator Kevin Levine. Levine, już może taki zły Levine. dotyk, is scheduled for release by March. <laughs> Także no, sorry. Mm -hmm. To jest dla mnie. No ja strasznie czekam, ale ja nie wiedziałem, tak. to już wychodzi. Myślałem, że. No wracałem, ja też nie do tym myślałem, że zapytam chat GPT. Nie, spytaj się Cloda albo innego, OpenAI, czy co tam jest. A nie, bo chat GPT znaczy... jest open AI, to nie. Posłuchaj, wszedłem, znaczy... na, wszedłem na IGN i tam mi się wyświetliło y, jakieś tam y, Most Anticipated Games na 2025 i gdzieś tam mi mignęło właśnie to. to na dlatego zapytałem ChatGPT, GPT, nie, ale znaczy, nie wiem, może to jest znaczy, fake. Jest, ale jeżeli to jest, wyjdziemy tutaj... na, na Wikipedię, to jest według... Czy to ma być w przyszłym roku, Mówmy się, tak, masz rację. I Tylko nie wiem, kiedy, bo to, to lepiej tak. nie myśleć, że w marcu. Ja bym no, okay. powiedział, że, że, że, że szansa, że wyjdzie w marcu jest jednak mała, ale, wyjdzie po GTA 6, i, ale i w ogóle, no to jest jeden z tytułów, który ma wyjść w 2025 roku, więc jak najbardziej już słusznie tutaj ten temat. No to tytuł znaczy, wiesz, jak do... przepadnie, no to okej, okay, tylko pytanie, z, z jakby wiesz, no okej, okay, dla kogo przepadnie, dlatego przepadnie, dla masowego odbiorcy pewnie tak, ale to nie. wiesz, jaki jest to, problem? Wiesz, po prostu, to... jak wychodzi taki behemot a GTA 6, to wszystko, co jest w okolicy, dostaje po prostu, wiesz, no. No po dupie, no nie ma co ukrywać. No, ale ja i tak zagram. No ja też zagram. Dla, dla mnie to, to jest wygląda jest jak po prostu Bioshock, nie wiem, czy W kosmosie. Tak. Znaczy, nawet, wiesz, nawet ciężko powiedzieć, gdzie ten kosmos, no nie? Bo jak Muszę w końcu filmiki... w Infinite zagrać, bo to jest jedyny Bioshock, o, którego nie skończyłem. Jest dziwne. Tak? O, powiem ci, ale że Ale dla to mnie jest... najlepszy jest pierwszy, także wiesz. A ja, dla mnie Nie, to znaczy, Pierwszy jest najlepszy, no. bo wiesz, już, już ze względu na Atlas zbuntowany, tam... Ale nie, no, kulturę, no, a, więc, ze względu nie na to, ale, ale, ale tak, świetna no, gra. Ja ostatnią dwójkę sobie odświeżyłem, jest kapitalna. No. Nie, ale chodzi o to, że, że faktycznie e, Ken Levin nie robi słabych gier, nawet jeśli to nie są gry, które odnoszą jakiś komercyjny sukces. I Bioshock Infinite... Bioshock odniósł chyba pierwszy. One Pierwsze, wszystkie teoretycznie no. odniosły, ale Infinite, ja pamiętam, że strasznie zarzucano te gamizmy. Ja wiem, że Adrian Chmielasz to wypłynął jako bardzo taki ostry krytyk, krytyk innych tak. twórców, kiedy się do tego, że mu świecą te błyskotki do podnoszenia. Ludzie się też wkurzali, że na przykład takie rzeczy, które ci odnawiają energię, na przykład kawa. Ciekawie jest, co w Adrian Chmielasz napisał, napisze y, lub pisze w tym momencie y, na temat Indiana Jonesa. Jakie gamizmy mu tam przeszkadzają? O, to bardzo było, bardzo było ciekawe. Się... To było ciekawe. ciekawe my musimy to, to. to sprawdzić. Pewnie nie zrobimy tego researchu w trakcie, ale może, może Chat GPT ci odpowie. Co Adrian chmielasz? <laughs> Dobra, o... teraz już się nie będę pitolił i pytam po polsku. Co, Co Adrian, Adrian chmielasz sądzi o e, Indiana Jones i Wielki Krąg? No, to ja w międzyczasie zarzucę tytuł: Kronos and New Dawn. Czekacie? Ale czekaj, bo nie wystawiliśmy ocen okay. za Judasza. Piątka, piątka. Nie znalazł niestety publicznych wypowiedzi Adriana Kmielarza. I, i już dał też piątkę, bo, bo mówił, więc... więc... No bo no, nie, jest ja nie daję, winy. ale czego? czego? Judaszowi. Judaszowi. Judaszowi, tak. Piątka. piątka. piątka. No. No. Trzy piątki, nie? <laughs> no i Indiana Jones już wyszedł, więc nie ma co tutaj czekać. No dobrze, no dobrze, czyli mamy mamy to. E, Rafale, ty jakiś tytuł zaproponowałeś? Ja chciałem od Blobera tego Kronos don, hmm. co zapowiedzieli ostatnio. Bardzo czekam. No, to, jest... to wygląda jak Bioshock w PRL-u lat 80. Coś tym stylu. <laughs> no trochę tak. Wygląda, jakbyśmy grali Big Dead'im właśnie tak, jak w, w, w, w PRL-u, no. tak, dokładnie. To może być Super. ciekawa gra. To może być ciekawa no. gra, to może być ciekawy horror. A oni już wyrobili sobie pewną markę. I to może być bardzo fajna gra, double A. Nowy IP w końcu, nie? No i nowy IP, tak. Więc u mnie Chronos y, jest. Y, wysoko, daję czwóreczkę. Ja też, dobra, niech będzie. Zero. Dlaczego? Ale nie, słusznie. No nie, znam, no, nie wiem, o no czym mówię. Dokładnie, nie. No, i właśnie A, to okay. mi się podoba. Myślałem, że ja po prostu... nie lubisz Globera. Nie, nie, no to, ale to nie, nie ma nic, nie, co da po prostu jak usłyszysz pierwszy raz jakimś tytule, to jak możesz na niego czekać, nie? No to jest, to jest sensowne, co już mój. Chyba, że właśnie mi się by przypomniało, nie? Tak jak no, są sobie trailer skóra. i wrócimy do tego, bo powinno ci się spodobać, bo to chyba ma być jak Bioshock, no w wielkim skrócie. No to wygląda jak realistyczny Bioshock w PRL. O. No, naprawdę. Aha, no widziałem ten trailer, czekaj, teraz mi się przemieni. no może zero to jest zbyt sroga, no może dwójeczka niech będzie, Dobrze. O, już pamiętam, no, jak no, powiedzieliście. To, podoba mi to, podoba się, się podoba ten ranking, musisz co roku go robić, no. Jest, jest no, dobry. Nie, no to już jest, to, to, to powoduje, że Tradycja. nagle Kronos bardzo wysoko znajduje się na naszej liście, to jest ciekawe, no nie, Z nienacka tytuł, zaskoczyłem, zaskoczyliście mnie, tak. Tam jest babcia gra w, z Big Dead in w szachy, więc jeśli ktoś A, lubi takie tak gry jest. w klimacie PRL-u jeszcze dodatkowo i szachy... To, to kto to teraz ten... rzuca tytuł? Damian czy Juliusz? Yy, no, ja nie znaczy, zarzucam, nie, nie, ja nie. No nie, wiem. ja to, mogę jechać... No dobra, to, ty. Ja teraz, to ja teraz pojadę z, z takim e, oczywistym, bo ja nie jestem wielkim fanem drugiego Dying Lighta, jestem e, b, wielkim fanem pierwszego Dying Lighta. No jasne. I Dying Light like The Beast... Wydaje mi się, że to może być coś, co jednak idzie bardziej w kierunku tego pierwszego, a jednocześnie ma te wszystkie fizy fizyki, nie wiem, mechanizmy i tak parkour, dalej z drugiej tak. części. ten Parkour, więc to może być... Grach, w którą, To e, będzie strzał dziesiątkę dla Techlandu, bo oni trochę dostanie po dupie za dwójkę, za to, jak to w ogóle wyszło. Taki patchworkowy potwór trochę wyszedł, nie? Tak suma sumarą po tych dwóch latach. A ja jedynka za ja bardzo, bardzo dużo spodoba. osób znam, które się, które się zachwycały dwójką, przeszły No tak? mi się też podobała, no. tylko tak po fakcie stwierdzam, że jednak tam zabrakło no, nie, historii. No nie, nie była to jakaś najlepsza gra. Tak, tak. Już wolę. A tego. jaka ma być ta nowa? Dying like co? The beast. The Dying like the beast. the beast. Wakacje, super sprawa. Chętnie zagram. piąteczka ode mnie, no. O, to wysoko to tak grubo, grubo. Bo ja albo 5, albo 0, wiesz. No. no tak, jesteś zerojedynkowy. Juliś? Znaczy ja powiem szczerze, że ja nie jestem fanem Dying Light'a, ale być może dlatego, że wydaje mi się, że w ogóle ta seria się zaczęła w takim momencie, gdzie ja po prostu się troszeczkę tymi grami mniej interesowałem, miałem inne mm -hmm. rzeczy na głowie i jakby ja po prostu nie wsiąkłem w to day one. A później to już mi nie, specjalnie nie zależało, bo mi się to gameplayowo nie podobało, więc dla mnie zero. Ja nie czekam. Oh. Dobrze. No to teraz tytuł, który wydaje mi się, że jednak nawet takie Zimne, lodowate serce GTA. Juliusza. Nie, nie, nie. GTA już było. GTA już, już było. Uznali, a, ta, GTA, ocenialiśmy, GTA, tak GTA, W ogóle o GTA to nie było co dyskutować. No 5-5-5 było. A ta, dobra, już okay. my w trzy sekundy zdecydowali. GTA rzucił Juliusz tytuł i po prostu żeśmy powiedzieli, że tutaj nie ma co nawet się oszukiwać. Że byłoby inaczej. No. Mafia the old country. Hmm. Tak samo angielskiego ja powiedziałem. Z takim akcentem. A może powinno powiedzieć z włoskim akcentem. No dawaj. Jakby z, było. Sycylijskim. Correcta. The old country. <głos> Mafia. The old country. No super, ja bardzo czekam. Mam nadzieję, że zmarzą plamę na honorze po trójce, która mi się w ogóle nie podobała, szczerze. Muzyka była fantastyczna, no ale gra... No to jest gra, a nie... No jeszcze pojawił to... się ten zwiastun, nie wiem, czy widzieliście taki już... Tak. E... No, nie wiem, czy to nie było tak, że to był na silniku i, i zaczęło się coś już krystalizować, jeśli chodzi o fabułę, To Ten filmowy zwiastun ostatni. Tak, tak, tak. I to ma być powrót raczej do, do tych pierwszych mafii, no nie? Rzeczy do pierwszej mafii w sensie ma być bardziej liniowo większy nacisk po prostu na fabułę i te misje będą takim wypełniaczem no do tej historii a nie, że mamy po prostu duży, piękny, otwarty świat, ale właściwie no, nic w nim ciekawego Ale to wiesz, do co, takich gier ma. potrzebujemy. No zobacz, sukces Space Marine 2 pokazuje, że chcemy korytarzowych shooterów, a nie, wiesz, otwartych map. No ta, tak, tylko, że ja bym potrzeba. jednak y, liczył, że jednak mafia będzie o poziom wyżej, no nie w tym sensie, wiesz. Jakby... Oczywiście, ale nie będzie tak, jak GTA i może w dobrą stronę poszli dzięki temu, wiesz, że jednak nie chcą się mierzyć tak. z tym tytułem, no bo nie ma sensu. Nie? No ja, super wysoko, ja, ja daję czwóreczkę. Ja też. Ja jestem wielkim fanem pierwszej Mafii uh -huh. y, i uważam, że to była gra wyśmienita. Natomiast dwójka była już lekkim rozczarowaniem. W trójkę nie grałem. Teraz chciałem zagrać w, tą, w tego remake'a Mafii. Natomiast wiesz, no jeśli to ma się dziać na Sycylii, to powiem wam szczerze, że no nie wiem, no nie wiem. Ja to bardziej bym wolał klimaty ojca chrzestnego i chłopców z Ferajny, aniżeli... Czyli współczesnym Tam, czasem może być też światło. nie chciałbyś historii Nostry od zarania dziejów, tylko już jak Kompletnie mnie to nie interesuje, wiesz. Wydaje mi się, że ciekawsza, ciekawsza jest ta mm -hmm. wiesz. O, na przykład Mafia Al Capone. I, a a wiesz, ja bym chciał, i... wiedzieć, co, Mafia Crime Mafia Story. Mafia The tak Goodfellas to była gra. No, tego lata i... 80 albo 70, kur. No, Czyli co, no. Juliuszu, jeden? E, nie, dwójeczka, myślę, że dwójeczka. dwójeczka. No Okej. Okay. I powoli już zbliżamy się do takich tytułów, jak to się mówi, bez konkretnej Ale poczekaj, zapomniałeś o moim ulubionym tytule The Dark Pictures Anthology Directive 8020. O, to będzie coś. Nie wiem, czy w ogóle lubicie tę serię od Super No ja no lubię, spodziew... ale, ale nie grałem w każdy tytuł, który wyszedł. No to jakieś ja horrory wszystko. straszne. To ja takie... Nie, to są takie, wiesz, przygodówki filmowe, takie, co ja lubię, straszne, gdzie podejmujemy decyzje, ktoś może zgrywać. One miały, może... przynajmniej nie wiem, te poprzednie, przynajmniej miały ten taki czynnik gry wieloosobowej, że można było po prostu grać hop, mhm. ale taki niesynchroniczny. Ale to tak? że tam się nie chodzi? Nie, no chodź się, tylko że chyba nie jest tak straszne, Możesz zaprosić kogoś nie? do gry z tobą na, na aplikację, ale też możesz zrobić, grać samemu oczywiście, ale przede wszystkim jest bardzo fajnie, wiesz, no, że ta fabuła zawsze jest troszkę inna, bo niektórzy potrafią przeżyć, niektórzy niestety nie dotrwać do końca i, i to często się zmienia za każdym razem, jak grasz, jest inaczej, bo może hmm. coś ci się udać przejść inaczej. No właśnie to jest ja fajne. Ja myślę, tylko, że dobra. już może powinien zagrać w Until Dawn. czyli to była ta od, o, nowa, odnowiona gra. Jezu, Until Jezu, Dawn tak jest, jest taką jedną większą tam. grą. Nie, to jest taki nie, slasher. To jest śmieszny slasher. Jest taki slasher? Śmieszny. Nie, no ale. No. Slasher, ale co? Że... No jak Scream na przykład. Albo no, jak wiesz, w no nie, piątek 13. No, kurde, co wy nie chcecie ze mnie zrobić? Ale poczekaj, ja ale tak zagrać. Ja ale... bał pójść ale... do Kibla. W noc. Ale, ale noc, musisz tak? zagrać w tę dyrektywę 80-20, bo to jest skrzyżowanie The Things Dead Space. No brzmi super, nie? <ślesz> no wiesz, co tutaj Ja już mam mokro w gacie. A zobacz trailer, jak fajnie się tam twarzy. Jak przydałeś, to podnoszę do dwóch. Ale dosłownie, nie powiedzcie, to czerpią graściami z Carpentera i z The Space'a i jak obejrzysz trailer, jak się człowiek zamienia w potwora, rewelacyjny jest, no cinematic. No, Oglądam no, go to, przed to... spaniem, no. Juliuszu... No ja rozumiem, ale wiecie, no. Dobra, no no Juliusz nie czeka. Już ja nie, nie czekam. Są... Ja pięć, pięć, bo absolutnie kocham te wszystkie antologie. Naprawdę, to nie, nie ma takiej jednej gry, na którą byś nie czekał ja no, widzisz, same, jak to powiedział Julius, ściekowe blockbustery, więc tak. człowiek pulpa. No dobrze, to taki blockbuster. No. Nie, to chyba nie jest taki blockbuster. Znaczy on jest no, no. On tak jest, robiony, no. jest dosyć niszowa jest grupa fanów, ale jednak, yy, bo to ch chyba yy, wydaje Sony, nie, bo to jest Na Nie, PlayStation. I, czy nie. 50 Xbox I, i PlayStation. YouTube. Aha, no to, no to nie, no to ja. Nie Super, nie wiem, to chyba powiem. miało dila ze skóre Nixem z tego co pamiętam, ale teraz ktoś nas poprawi w komentarzach albo sami to. No ja powiem. cały czas mam jednak uh, The Query nieskończone, bo tak w końcu. A to jest najsłabsze, jest wiesz? The Query jest no. ich najsłabszym grą moim zdaniem. No. Ale. ale, ale okay, dyrektywa fine. 80 do 20. Koniecznie. Czyli taki horror. Rasowy na Fabuły, tak. Tak. To daj czwórkę, no. Znaczy, wiesz co, no, sam fakt, że powiedziałeś, że ona się dzieje w kosmosie, tak? Że tam jest taki science fiction, więc to już sprawia, że oni odchodzą od tych. Chyba, że to będą znowu nastolatkowe w kosmosie, jak walien. No Robles. nie, tam masz pilotów. Wiesz, laskę, kosmonautkę, zaraz obarwiemy za to, że promujemy protagonistkę żeńską mocną postać. Ale tak jest, no. no jeśli nie kosztem mężczyzn. Y, Ale al, okej, okay, dobra, czyli to mamy. Teraz tak: Borderlands 4. Cholera, mam problem z tym tytułem, wiesz. On tak nijako wyglądał na tym zwiastunie z, z TGA. Jest taki... Ładnie to Tomek ode mnie powiedział z podcastu, że tak męczą bułą. Znaczy męczą bułę, tak, tym, tym, tą serią. Ja, ja po trójce byłem zmęczony, szczerze. Nie skończyłem trójki, nie chciało mi się i nie wiem. Ja, ja chyba nie czekam na to. Powiem szczerze brutalnie. Chcę dobrego FPS-a, dobrze się bawić, ale się boję, no. Bo ta marka trochę, trochę obrywała po tym filmie. Oni muszą teraz naprawdę jakoś stanąć chyba na głowie, żeby ją przywrócić do, nie wiem blasku mm -hmm. i chwały dwójki, prawda? I... Dobra, dwa, na zachętę dwa. Okay. Dobra. E, no ja pamiętam, już? jak byłem zafascynowany pierwszymi Borderlandsami mm -hmm. i, i jak mnie ta gra wciągnęła i ją skończyłem tam i na pc i chyba na Xboxie w 360 i w ogóle. I potem wyszły te druga część, sequel, pre-sequel, mm -hmm. potem trójka i Wprawdzie mam te gry gdzieś tam w tych swoich cyfrowych, e, przepasnych bibliotekach, ale żadna z tych gier już jakby nie była w stanie wskrzesić, y, nie była w stanie sprawić, żeby Konar znowu zapłonął, no, niestety. Okay. Mówiąc językiem e, polskim. Czyli zgadza się ze mną, że Hanowskiego. Po tak. <laughs> Czyli jak Kochanowski Warszawski. Nie, no ale weź co, Rafał, nawet nie to, że się zgadzam z tobą, bo ja, bo ty chyba dwa dajesz, tak? No ja, ja daję no zero. Okay, no Okej, no dobra. Nie, ale, ja no. wiem, ale chodzi mi o to, że wiesz... zgadza się ja, ja ze mną, prostu... że ta seria gdzieś tam jakoś się rozmyła, jeśli chodzi tak, o fans z tak, tej pewno, gry, nie? na pewno. Na pewno, na pewno tak. Na pewno tak. To już lepsze było Tales from Borderlands, ten od Telltale Games, które było fajniejsze w założeniu, nie? Jako przygodówka. Możliwe, ale to nie grałem. Ale generalnie... Z... Lubię te przygodówki, więc być może też bym tak powiedział. Okej. Okay. Mm -hmm. No teraz mam tytuł, Koła właśnie nie wiem, czy... A czekaj, no Damian, teraz, nie jest, teraz będzie hit, w końcu. Ale Dana nie powiedział, że czekasz na Borderland 4, czy nie? Nie, nie ja, ja mam dokładnie jak więc Ja bym się mu podpisać pod Jurysza słowami. Okay. Że jedynka, super, dwójka Cholera, ale to pokazuje kto czeka fajna. Razie... I teraz Tales of the from the Borderlands pierwszy, Pierwsza pierwszy. seria mi się bardzo podobała A o drugiej słyszałem, że już jest słaba Okropna więc... jest Zmęczyłem to płakałem No, no a z tego co, co też wiem To yy, film to straszne G było Więc naprawdę yy, ta, ta marka Może Może się odrodzić z tą częścią 50-50 to... no, tak. Zobaczymy no to panowie, no. jest taki tytuł, o którym pewnie nikt z was nie słyszał. Korpor Jezus, nie. Co to jest, opowiedz? Korpor Tak. Czy coś słyszeliście? Prawdziwe korpo? Tak pomyślałem, nie? Simulator korpo. To, to jest jakiś. Znaczy, ja bym powiedział, że to jest pewnie jakiś horror, jakiś symulator chodzenia, ale. Jak mam wpisać? Korpo Real? Korp. Korp O. Real. No właśnie. I szczerze mówiąc, nie wiem, Wszystko czy to razy? jest gra, która wygląda, która ma zdjęcia jak stajemnicy statuetki, nie? i tam się klika na te zdjęcia i się ogląda. Czy to jest coś, co wygląda jak, jak Walking Simulator w klimatach pierwszego Condema? No jest na Steamie, dobrze. Okay. Ale, ale co to jest za gra, to nie wiem, więc wspominam tylko dlatego, że po prostu pomyślałem sobie, że może być ciekawa, bo to jest horror, ale z drugiej strony, jeśli wy o niej nie słyszeliście... Ja ale nie to nie wygląda jak gra, przepraszam ci, przerwę, gra Adriana Chmielarza, czyli tajemnica statuetki, są zdjęcia. No właśnie o to mówię, że to są... Że jak widzę, jak o je, Boże, tu jest, to jest same... napisane, że Adrian Chmielarz to zrobił. No, dokładnie. Cold Out Interactive. Adrian Chmielarz, o, zna, zna, znany krytyk kulinarny i, i mhm. smakoż wina, e, twórca takiej giery, nowej gry. Stawica załatka Teenagent i zagnięcie na Kratera, wydaje nowy tytuł który nie jest nie. Witchfire <laughs> Dokładnie. Nie, żartujemy. Okay. Ale jakby Adrian powiedział, skąd to że to jest wziąłeś? fajna gra, to jest ok to biorę. nie mam ale swoją fajne. prywatną listę. Ja mam swoją prywatną listę. Znaczy, ja daję dwójkę. No, dwójkę tej grze, bo jednak Adrian że to jest marka. To jest marka Dobra. sama w sobie, natomiast ja powiem wam, że no właśnie już widzę, że ze względu na to, że to jest horror, ale ponieważ to jest taki horror yy, przygodówkowo, wiecie, jakby... To nie jest tak, że łażę tą postacią i biegam po tych karytarzach i oni mnie ścigają, no to wydaje mi się, że to jest coś, co mógłbym w taki horror zagrać. Ciekawe, no. nie? No. no, czyli Juliusz, widzę, że tutaj dajesz dosyć wysoką ocenę 2. Macie na mnie zły wpływ generalnie z tymi horrorami. <gry> Słuchaj, ja, ja ostatnio opowiadałem o tym, że bałem się całe życie grać w horrory, no bo mogę oglądać, tak, ale jak jest coś interaktywnego, to ja się po prostu boję, bo za bardzo tak. się wczuwam w to. I powiem Ci, że od kiedy zagrałem Dead Space'a, tego remake'a i go przeszedłem normalnie na słuchawkach, a nie słuchając podcastów, to jakoś się odporniłem i teraz coraz więcej gram w horrory i się coraz lepiej się bawię. No, może trzeba taką traktyczną kową. jeśli chcesz się uodpornić tak naprawdę i pokazać, jak jesteś męski, to musisz no. zagrać w Alien Isolation. Nie, to ja dziękuję. Po ciemku, bez, bez niczego, bez podcastów. A teraz wiesz co gram? Bez żony Zdjętymi trzymającej oczami się. to mogę zagrać. A zgadnij, Juliusz, co gram. Alien, Roking, Carson, czyli najnowsza wersja, najnowsza gra osadzona w Uniwersum Obcego na PSVR 2. I powiem ci, jak, no jak tak, wyjmujesz... No ale to wiesz. Wiesz, jakie to są uczucia, jak wyjmujesz Traker, Karabin i cię obceganiają ganiają i atakują. Fantastyczne. No to dla mnie to jest zawał, to ja dziękuję. No, wiesz, że tak. ja też przez chwilę pomyślałem, że jestem stary i może trzeba zacząć dbać o serce, ale bawię się dobrze. Nie mhm. tu pogadamy ale... o tym za chwilkę, coś się. Ale powiem Wam, że takim zaskoczeniem dla mnie ostatnich, ostatnich tygodni to jest to, że z jakiegoś powodu chciałem sobie zagrać, bo. Oczywiście to jest kwestia testowania PS5 Pro przy różnych tam tych grach, jak ja non-stop i tak dalej. Się nie no chce. więc właśnie i się okazało, że mam w bibliotece Kalisto protokol i odpaliłem. Jak to wygląda, człowieku? Jezus. No tak, tak, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że kompletnie się. Nie boję, a byłem przekonany, że to będzie Death Ale to jest obrzydliwy atak... horror, w sensie on jest tak, tak, Dużo tak jest szczegółowo body horroru, pokazywany tak. śmierci wiesz potworów. Co, tak, oczywiście to jest obrzydliwe, tylko wiesz, tylko chodzi o to, że ja się spodziewałem, że to będzie takie jak w obcym, że ja się czuję jak jakaś ofiara, ale się tu niczego nie boję w tej grze. No widzisz, odporniłeś się. A jak... warto wspomnieć w ogóle, że ten Kalisto protokol na PS5 Pro ma 8K opcje graficzne. Tak, oczywiście no downskalowane tak. Do 6K chyba, wiesz, i ona idzie do naszych telewizorów. 4, 8K tak, w 15 klatkach. Nie, 30 lat. Nowy 8K. tryb graficzny jest. A co, że 8K do możesz włączyć na telewizorze? Ja włączyłem i on faktycznie robi, jak normalnie mamy, wiesz, przez całą technologię upscalingu do 4K, to tu masz downscaling de facto do 4K, żeby twój telewizor to wyświetlił i to wygląda zjawiskowo. No. Nie są sobie. Ale to jest tryb będzie. fotograficzny tylko, tak? Nie, Nie normalny, normalnie. ale tylko... Możesz widać w tam... 8K? Tak, to jest jedyna gra, jaką słyszałem na konsoli, właśnie na PS5 tak. Pro, która ma taką opcję, więc to wygląda zjawiskowo, po no, prostu. Kurde no. Znaczy wiesz, ja, ja nie włączyłem tego 8K, dlatego że tam było napisane, jeśli masz telewizor, który obsługuje 8K, no to wtedy, więc to no to będzie jakby... lepiej, wiesz, ale sam fakt, że on ci to skaluje w lepszej jakości do 4K, no bo to nie będzie Ale ascali, jesteś pewny, wiesz. że on to downskaluje? No musicie jakoś to skalować, żeby wyświetlić na wyświetlaczu 4K, nie? W tą stronę. Przynajmniej ja to tak odbieram, no to pytanie do techników. A to jest efekt placebo, wiesz. No tak czy siak, no dobra, odpaliłem 4K60, wyglądało podobnie, więc może jest tak, jak mówisz, wiesz. No, nie wiem. Że wiesz, że on wyczuwa, że masz ten i tam, owszem, wybrałeś, ale tam. No. No, ale ale nie sam wiem, fakt, że tam wiem. jest lecz, tracing ja nie, wiem, ja nie, wiem, nie? Ja tutaj Znaczyń, nie chcę, chcę no, rujnować twoich marzeń, bo stare może... <laughs> musimy to rozstrzygnąć. Zrób zdjęcie swoim iPhone'em. zrobię kompresję. W 8K, ja 8K na i zrób no. 4K. I, musimy, I będziemy porównać zdjęcia i, I wiesz, bo dopóki ale nie, to może ja nie powiedzą w Digital Foundry, że faktycznie jest tryb 8K to wygląda Ale nie, lepiej. ja nakręcę kamerą 720p, wrzucę na YouTube'a i będziemy oceniać wtedy, no. no. Albo no, tak, screena może no. zrobić w tym, w PlayStation, nie? No tak, mogę. Nie, no spoko, naprawdę robi wrażenie. No. Okej, okay, no to już ustaliliśmy, że będziemy robić tutaj Digital Foundry konkurencję, ale zanim to do tego dojdzie, no to jest tytuł, na który Juliusz czeka, bo on uwielbia gry kodzimy. Oh. Death Stranding nie. 2 On The Beach Nie, nie czekam Nie czekam, no bo naprawdę? jakby Nigdy nie przeszedłeś Death Stranding yy, 1 Nie przeszedłem, ale grałem I ta gra mnie za bardzo stresuje, żebym chciał w nią grać w A dla mnie tym... to była przyjemność taka, taka wiesz, wędrowania no, okay, po, tej, no. po tej Ty slanie. lubisz takie wy... osmolone ręce, które wodzą z ziemi Cię łapią za łydki No tak Ekscytujecie. No tym. ja się ja się stresowałem za bardzo i, i, i jakby. To było moje zaskoczenie, że ta gra mnie tak wciągnęła, i to jest mhm. gra, którą przeszedłem na, na Steam Decku i ona fenomenalnie wyglądała i. To, to było zakładnie, że wygląda na ps 5 no. no właśnie chciałbym wrócić do tej gry, żeby zobaczyć ją w tej pełnej okazałości, bo, bo w niektórych momentach, szczególnie w ogóle tam intro i tak dalej, to wyglądało tak, że niech się ta fotogrametria Adriana Chmielarza Kryje, no nie, to po prostu wyglądało jak zdjęcia, jak jakbym naprawdę tam był. Oczywiście później wchodził te gamingi Ale gamizmy, Adrian nie, to... Chmielarz tajemnicę statuetki robił po prostu Zenitem zdjęcia. Ale no jakim Zenitem? No, no, to ja samą ja technologię, co w tajemnice statuetki zastosował w, w, w zagnięciu Etana Cartera. No tak. Tylko, że kamera no była lepsza. No czyli, dobra, Ty już nie czeka na Dead Training 2, Rafale, czy Ty czekasz? Ja bym nawet szóstkę dał. Ja jestem psychofanem, chodzimy, skończyłem Dead Training, byłem zachwycony, mam kolekcjonerkę, chodzę z tym niemowlakiem, czasem Ance pokazuje, zobacz, jaka fajna kolekcjonerka, patrzy jak na idiotę, ale okej, okay. chyba każdy by na mnie patrzył jak na idiotę na ulicy, jakbym z tym wyszedł gdzieś pod pachą, nie? Gdzieś dziecko yy, w kubu, tak. to, że... <laughs> Tak, więc, więc tak, pięć, niech będzie pięć. No. Ale Dobra. może wrócę do Death Stranding, spróbuję, Nie, Wspaniała bo... przygoda. W sensie nie, mi się wydaje trzynnego. już, że, że jeśli yy, Kalisto protokol Ci nie przeraziło, to Death Stranding cię też nie przerazi. chociaż tam jest yy, taki Ale bardziej Ale wiesz, problem z Death Stranding spory. polega na tym, że to jest właśnie jakby tego rodzaju yy, straszna gra w cudzysłowie, nazwijmy, gdzie ty po prostu nie wiesz, czego się spodziewać, nie wiesz, skąd to wyjdzie, nagle jest jakiś atak, ten kwadratowy gameplay powoduje, że nie do końca, wiesz, ta, ta skrzynia, to wszystko, nie masz tej kontroli, to, to jakby to jest dodatkowa warstwa stresu i tak dalej, W przypadku takiego... Kalisto protokół, ty mówiłeś, że Kalisto protokol ma jakąś strasznie wymagającą walkę, a dla mnie ta walka jest banalna. On I... Nie, nie ja ci nie powiedziałem, on że on walka nie jest prosta do momentu, w którym nagle się okazujesz, że masz całe takie hordy przeciwników i musisz cały czas walczyć, albo walczyć z takimi przeciwnikami dużo cięższymi, ale albo z kilkoma naraz. I naprawdę że dojdziesz do takiego momentu, że będziesz rzucał padem no. o ścianę. No dobrze, no może, wiesz, ja nie twierdzę, że nie. No, znaczy może się może okazać, tak że, że, że okaże się, że nie. A I kiedy znamen grałeś w pierwszy W, raz w, w Na premierę gdzieś. Tak. No ja też, ale wiesz, potem wyszło 80 patrzy, oni przemodelowali trochę ten system walki. Ja pamiętam, że mnie irytowało to wychylanie gałką, żeby, wiesz, tam chyba uniki robić, dobrze pamiętam? I zadawać Nie, no, teraz cios. chyba R1 się naciska. A wtedy było gałką, że robiłeś Uniki i coś tam robiłeś takie bardzo dziwne, to było wtedy bardzo krytykowane na swój sposób i oni to strasznie poprawili, więc podobno inaczej się gra zupełnie dzisiaj. Tak, nie, nie, no właśnie ja, ja też mi się wydaje, że, że Damian grał w inną grę. Ja też grałem na premierę, ona była po prostu, wiesz, w stanie co, takim, nie no, Co mi zarzucać? Tak. Jeszcze raz powiedzcie. <głos> Zarzucamy ci nieprzygotowanie. <głos> ja przeszedłem tą grę, ale były te momenty na przykład na tej platformie, takiej windzie, co się zjeżdżało i to jest po prostu no. masakra była. Albo było tak, że po prostu się ganiałeś... Nie chcę mówić... Już, Słuchaj, bo... druga walka z bossem, ja padem rzuciłem o ścianę. Wtedy musiałem ta, kupić DualSense'a. No. I nie, nie było tam trybu przejść za mnie. Albo Chociaż wiem, że już na Playstation się pojawiły te opcje. Pamiętacie, nie? Że... Znaczy, nikt mhm. o tym nie mówi. Nikt... Ale że o czym? Że co? Czekaj, że tam. Że kiedyś była taka opcja... Na PlayStation. Pomiń, nie? Albo coś. Nie, nie, nie. Przejdź za na mnie. Na PlayStation? Nie, to było w tym. To było w, na przykład w tych grach u Można było pomijać całe sekwencje. Na nie, nie, nie, nie. Ja w, nie ja mówię o pomijaniu. Ja mówię o tym, że ktoś, że ty streamujesz i oddajesz kontrolę nad swoją grą komuś poprzez streama i ktoś przechodzi za yy, ciebie na przykład jakiś trudniejszy A. fragment. No to nie w... pamiętacie tego? Było Serze? coś takiego, tak. Ja no. tego nie kojarzę. To się w ogóle nie. nie przyjęło pewnie ze względu na kiepski streaming. PlayStation. No właśnie, bo to jest jakby kwestia, wiesz, w takich skillowych grach, nie gdzie. Znaczy nie mówię, że kalista protokol jest skillowy, no ale sobie wyobrażam, że to są gry, które mm. mogłyby ewentualnie, wiesz. Ale w ogóle. Skoczyło zaskoczyłeś mnie strasznie tym, że gra w kalista protokol się nie boisz. Ja się bałem. Powiem ci szczerze. Nie, no właśnie, no właśnie ja też jestem sam zdziwiony, że jakby i grałem na słuchawkach, powiesz, bo, bo, bo było ciemno i chciałem zagrać, i jakby. No nie wiem, na kompletnym lajcie gram w tą grę. Może Sam się dziwię, urzekła bo ja byłem przekon... fantastyczna obsada. Posłuchaj, ja byłem przekonany, wiesz co, Nie, no na pewno ta gra jest zrobiona bardzo ładnie wizualnie i bardzo filmowo i to mi się też bardzo mm. podoba. E, ale, I 8K, ale... pamiętaj. No 8K po czterech piwach. <laughs> cztery na jedno wiesz, oko. Ja... Ale e, znaczy wiesz, no, nawet w 4K, no wygląda. Powiem sobie, tak, Mówię, no Ja nie, ja nie włączałem 4, 8K, no bo, bo tam ten tekst był, że, że wiesz, że jakby to i tak... Założyłem, że to wymaga telewizora, ale może jest tak, jak mówisz, może jest jakiś tam downskate. No musi skalować, jak generalnie się coś abskaluje, to coś ci downskaluje, nie? Tak. Na logikę. No, no, no to, równowaga no panowie, musi być. Yy, yy, lecimy dalej. Tak, żeśmy tyle powiedzieli na temat Death Stranding, rozumiem, że się już nie boi, to jest kolejna gra, Juszu, którą ci polecę. Dajmy jedynkę. Deepest... Dajmy jedynkę no. Dobra. O, no, dobra Death, to... Death Stranding jedynka. Mhm. Deepest Fear. Czyli kolejny horror w moich klimatach, bo No Ja ewidentnie w... widzę, że ty wybrałeś gry pode mnie na ten 2025. Kto to robi? D ja poszukać. Deepest Fear um, robi, robi studio zupełnie mi nieznane. Uh, variable State, no którzy... którzy nie, są oni są znani. Oni zrobili Stanleya chyba Playable, nie? Czy nie? Pamiętacie? E, nie, zrobili Ultra... taką chyba grę, nie. Jak to się nazywa? Deep Fear? Polaris. Deepest Fear. Najgłębszy. Deepest. Aha. No bo akcja w ogóle dzieje Oni w Virginie się... zrobili, pamiętasz? Ta, taką grę? Ta, ta, ta, ta. taką, no, to jest science fiction. Dzieje się Last na, stop. O. Pod, pod wodą. Na dnie oceanu, jasne. jest retrofuturystycznie, czyli wiecie, macie o. komputery typu Commodore PET. Wygląda super. Z zielono-krystalicznym ekranem. Tak. No to nie jest ale jakiś jest... taki obcy? No taki tak. trochę jest. jest no no. Patrzę teraz tro... na zwiastun. No. Świetnie to wygląda. Strzelasz się, już dużo karabinów. Wygląda jak Kalisto mieć. i wszystkie inne Dead Space. Y, ta, no, po tak, prostu. tak, to I jest taka. Jest naprawdę intrygująca, jeśli chodzi o właśnie o ten, jest ten, ta fizyka wody, no to, to może być. Taki cichy hit. I mhm. ja naprawdę, jak zobaczyłem pierwszy raz ten zwiastun i, i poczytałem o tej grze, no mówię: O, o fajne. to bym bardzo fajne. chętnie zagrał, więc u mnie to jest w ogóle cztery w stali Buforta. Super, zapiszę. Zero. Zero? Dwa, I już, dwa na ma już za dużo tych horrorowych gier na, na tym koncie, w którym, tak. co sagra. Ale ciekawe, no, to... że zobacz, oni robili Walking Simy, nie? Była Virginia, był ten Polaris, a nie pamiętam, czy Polaris był Walking Simem, ale Last Stop była taka fajna przygodówka, o której kiedyś opowiadałem i, ja. i nagle coś takiego, wow. Nie? Dobra, to żebyście mi nie zarzucili, że ja tylko takie gry, które... To teraz Gothic słyszał... Remake, tak? Nie, Gothic Remake to byłby nie w tym roku chyba, ale... No tak, no wychodzi w sierpniu. Tak? Nie, kiedy o, on grusza. wychodzi? Przepraszam, przepraszam, cofnijmy ten sierpień. Kiedy on wychodzi? W 2025. Tak. No to jeśli Gothic Remake, chcecie od Gothic Remake'a? Dobra, Gothic Remake. Jeśli Gothic Remake wychodzi w 2025 roku, to w skali oczekiwania ile drewna dajecie? Minus jeden. <głos> Minus jeden? Okej. Okay. I ja to wpisuję tutaj. Dobre. A ty, Juliuszu? No, powiem ci, że. No, kurde, no nie, no ale to jest Gothic. No. Znaczy, ja, ja jestem w ogóle. Ja jestem. Znaczy, myślę, że wszyscy jesteśmy Nie spodziewałem się tej odpowiedzi. Ja nie grałem. Wsz... Wszyscy jest... nie, no, ja wiem, że nie grałeś, ale ja też nie grałem chyba w Gotika, wydaje mi się, ale jakby. Mnie to minęło, no. Ja kupiłem go lekcje ze względu ale, na fantastyczne. Ale słyszałeś, ale słyszałeś o Gothiku. Polska gra, tak. No. Gothik to jest po prostu, wie. Gra Polaków, no. To jest, Wiesz, to, jest taka... to jest gra formatywna, to jest gra, która wieźmi. ukształtowała tak. całe pokolenie To jest gra, która ukształtowała Two Words kiedyś, nie? Była taka gra. No wiem, I... Wiem. I kurczę, no, ale dobrze wygląda na tych zwiastunach, no. Nie, znaczy ja na pewno A na PGA ja się nie dało zagrać. w to grać. A... Aha, bo rozumiem, że grałeś w jakąś tam wersję. Wiesz co, ja nie, chłopaki, którzy są fanami, no bo to gothic jak wiadomo, kult, no to wszyscy pograli w to demo i mówią, że jest strasznie drewniany, bardziej niż na tych trailerach, więc zobaczymy. A to było stare demo, okej, okay, no. Ta gra może nadrobić tym, że po podobnie polsku. jak po pierwsze tak, że, o, no, że ona dostanie pełną lokalizację, co się coraz rzadziej zdarza. i to jest słabo. dowiezie, zobaczysz. Znaczy, to nawet nie o to chodzi, bo nawet jakby to Qlog robił, albo jakaś inna firma, nie? Wiesz, bo, to, bo to też yy, chodzi mi o to, że po prostu jednak polska wersja dodaje plus dwa do kultowości gry. To bez no, dwóch Można tak tak Może tak. Nawet plus pięć. No, poza Indianem Jonesem, okej. Okay? Umówmy się. Ale wiesz co, ja ostatnio zastanawiałem się, ja znam ten głos tego, tego chłopaka, który podkłada głos po ten... Ty... A jak się nazywa? Mogę... Mi się wydaje, że to jest w Corso chyba. Przemek Corso. On takie książki przygodowe. No, książki pisze science fiction, I... często im Nie, pisze. bardziej takie przygodowe w stylu, wiesz... E... Big Capita. Pols... <taki> Takie połączenie Indiana Jonesa i Borewicza. 0,7. To kapitan Żbik. Jeździ, jeździ jakąś tam Mach 1, jakimś tam Mus Mustangiem, czy jakimś tam... Tak, tym elektrykiem, okej. Okay. Nie, nie, nie, no nie, klasykiem. Ale mogę teraz przekręcić, bo to jest, to jest książka, którą, którą odkryłem niedawno i nawet mi się podobała, aczkolwiek trochę, trochę tam było za dużo nie wiem, lania wody, a za mało takiego tego właśnie tej przygody i to mnie trochę jednak hmm. ostatecznie zniechęciło do osiągnięcia po części, ale, ale kilka, kilka przeczytałem tam, dwie chyba, więc, więc to jest, to nie jest tytuł, który Honor Złodzieja na przykład się nazywał tak, jedna z tych książek, no nie? I to jest Przemek Corson, nie? I mi się wydaje, mogę się mylić, że to jest właśnie ten aE, że ten lektor, no nie ten autor, w ogóle on czyta w ogóle swoje książki, Szukam. więc to jest on podkłada głos chyba też pod tego Indiana Jonesa, więc jeśli się zgadza, więc mam fantastyczny słuch, a jeśli nie, no to cała ta sekcja jest do wycięcia. Ale goty Grimek, ja rozumiem, że już daje bardzo wysoko sześć od Słuchaj, musza, ja tak? Ci mówię, Albert Osik. <głos> nie, nie. Albert Osik podkłada głos pod Indiana Jonesa. Może? No więc dobra, nie znam się. A Artur Dziurman podkłada głos pod Locusa, okej, okay, czyli Candymana. Dobry, to skoro. bardzo Albert e, Kosik. Nie wiem kompletnie, Osik. o czym gadacie przez ostatnie <głos> minuty, ale to, to, zgadzam to jest, się. To, to, nie, to Przemek Corso tak. ma bardzo podobny głos, bardzo przyjemny, bo jesteś lektorem, więc e, w takim razie polecam Przemka Corso Głos. Ale dobra. E, Gotik. Juliuszu, nie wydałeś oceny eee, swojej. Psz, jeden. O, ja też. Nie, ja, ja minus jeden, przepraszam. No, to dałeś minus jeden, niestety. Co, co z, z, się zerowało i jest jeden. Zlinczują mnie potem. Ja z przekory zagram w Gotika. Teraz ja mam Juliusz zrobimy specjalny odcinek o Gotiku i będziemy po prostu. Już. i Tak. A. Doom the Dark Ages. O, Słuchaj, jeżeli poprawiam wszystkie bolączki Duma Eternana, czyli wytną te elementy platformowe, których było za dużo po prostu, nie? one tam były czasem, no nie użyję słowa Pixel Perfect, ale wiecie o co mi chodzi, tam po prostu trzeba było czasem perfekcyjny ran zrobić. To tak, ja jestem za, tylko trochę mi to średniowiecza nie do końca pasuje jakby w tym settingu. Mm -hmm. no Doom mm -hmm. to była zawsze przyszłość, piekło, ale jednak science fiction, ale jestem ciekaw, co oni wysmażą. No. Ja, ja jestem ja, na cztery, no na zachętę cztery. No. No, Potrzebuje FPS-a. Potrzebuję dobrego FPS-a, wiesz? Nie znaczy, ma nie, no jaka markę Doom, mieszając z Dark Ages, jakiś taki, no właśnie, mogliby zrobić Quake'a, albo nawet albo nie Quake'a, Heretica, te, albo Hexena. heretika, o, no właśnie, no, Hexen racja, racja. To no. są dobre marki, które mogliby wskrzesić. A ja nie, nie może się okazało, że koniec końców nie mają praw, tylko, że skoro kupili Activision, to wydaje mi się, że Activision Ale tam prawdę. jest, no tak, okay. no. Nie, no nie. mają, tylko mi się wydaje, że może stwierdzili, że wolą pompować Może No, że Doom jest markę. mocniejszą marką, tak, że, z, no. że bardziej się sprzeda. Ale czekam, czekam. Mm -hmm. Ja nie. nie czekam, Zero, ale Zero. też mam jakieś gry, mogę wam pokazać. Dobra, tak. Juliusz, teraz Dobra. swoje tytuły. Ja też zmieniam. poszukam kosmicznych gier. <śmiech> tak, słuchajcie, no, na początek Metroid Prime 4 Beyond. <śmiech> Nintendo, okej. Okay. Ma wyjść w 2025, nie wiadomo kiedy, ale znaczy to, ma wyjść. To, no, to no, no to że jest jednak Metroid Primera. Prime, no to wyjątkowo dam piątkę. No ja też, ja chciałem dać czwórkę, ale widzę, że Damian podbił stawkę, to dam piątkę. No ja zero, bo nie jestem Nintendo fanem. No, no niestety nie, no, nie, no. nie pozwoliłeś tej grze się wybić seria. ponad przeciętność tutaj naszej listy, ale okej, okay, ja w ogóle trochę się obawiam, że ona może się nie pojawić w tym roku, ale wiem, że na zwiastunach ta data była, Jest data. więc, więc trzeba uznać, że tak, że Metroid Prime 4 wychodzi, ja byłem przekonany, szczerze, że oni zrobią y, remastery poprzednich, tych dwójki i trójki, zanim się ta czwórka pojawi, żeby jakoś taką ciągłość zachować, no ale wiesz, no ten Metroid Prime 4, jeśli on będzie zrobiony od nowa, w sensie, to nie będzie na tym silniku poprzedniej gry, no to oczywiście to byłoby bez sensu, gdyby był. No, to on z zwiastun ładnie wygląda. Wiesz, ta, ta gra sprawi, że ty nie, nie będziesz chciał już wracać do tych klasyków, nie? Więc, więc to jest to. ja, ja gry zapodać teraz. No to hmm? Dawaj. dawaj. The Wolf Among Us 2 ma wyjść w przyszłym roku, czyli sequel kultowej przygodówki od Telltale Games. Mm -hmm. Na pewno każdy, kto gra w te przygodówki od nich Walking Dead, właśnie Wolf Among Us 2, potem był Batman, coś tam jeszcze. Oni tam w pewnym momencie się strasznie rozwinęli szybko, no i zbankrutowali pewnie z tego powodu. Tak, za dobrze. Gier sprzedawali, tak, za dobrze, no. było, przepili. Ale Wolfram Cast to był właśnie no, chyba najwybitniejsza ich przygodówka, moim zdaniem, która czerpała gościami z tego Fairy Tales, którego trochę nie znam. Znaczy, znamy ona, w ona wyszła w takim momencie, kiedy już było takie przesycenie tymi grami. I już tam no, kolejny Walking Dead. The... I to nawet w o. polskim wydaniu, one tam wychodziły tak. w tych różnych zeszytach. O, Niekoniecznie wzią. akurat z tego wilka, ale generalnie w tym... W e... tym uniwersum, tych facebook Tak, tak, else, tak. Okay. Gdzie, gdzie masz jakby te baśnie, baśnie chyba to się nazywa w ogóle w polskim tak, tak, tak, tak. Facebook. no bo to, to takie, tak, no, tak. historie alternatywne. Spoko, komikki. Strasznie czekam, nie wiem jakby, ale ja, ja trzymam kciuki, żeby się udało, taką trójeczkę, może czwóreczkę, dobra, niech będzie. Dobra. Postawię. I ja już. nie czekam, ale jedynkę dam. O. Dobra, dobra, bardzo ładnie. Juliusz, czy chcesz kolejny ty, tytuł typowy? No, ja tak, jedyneczka. Ja też będę. Ja jestem jak Juliusz, ja nie mam własnego znaku. Ja mam sensie... jeszcze co najmniej dwie gry. Dobra. Civilization no, no. 7. No właśnie, o. to chciałem wymienić. Bo A to nie wychodzi w teraz w lutym? No właśnie, Możli ona zmieniłem jej tak. w dobrym momencie, no nie za późno, właśnie, że dopiero teraz. Um, ale ja, ja powiem wam szczerze że ja tak naprawdę chyba od piątki to, to bardzo mało w cywilizacji gra. Nie wiem, czy grałem w ogóle wszystkie mm -hmm. Chyba nie. Ja w jedynkę nie, na ja kupiłem. Skłamałbym, wszystko, gdybym ale... tutaj udało intelektualistę powiedział, że tak bardzo w ogóle jest cywilizacje wszystkie. Wiecie, klątwa kolejnej tury, że ja nie mogę po prostu iść spać, bo ja muszę ciągle... Zawsze możesz armie. powiedzieć jak Kora, nie? Kocham, kocham, kocham i wszystko jasne. Tak. Ja wam powiem tak, ta piątka Civilization 5 to była super gra, pamiętam ona mnie strasznie wciągnęła, ja w to grałem po prostu, no grałem po prostu. <laughs> Natomiast szóstka Wim rzeczywiście bofie, gdzieś, tam, gdzieś tam mnie ominęła, chociaż ją mam, no. kupiłem ją na Switcha, ale niestety to się nie da grać, kupiłem ją na Steamie, żeby grać na rogu, no i to już się da grać, ale już mi się nie chciało trochę, bo też kupiłem taką wersję ze wszystkimi tymi DLC-kami i tak naprawdę jak miałem wybrać nową grę, to się zastanawiałem, czy grać w tą podstawkę Vanilla, czy grać po prostu w w którejś z tych najnowszych dodatków. Nie? I, I po prostu zgłupiałem, nie? Bo tam każdy z tych dodatków coś tam zmieniał, nie. I... Ale na siódemkę czekam. Myślę, że to będzie fajny moment, żeby wrócić do, do cywilizacji. Yy... Ja myślę, że przede wszystkim wróciła blu. religia. Kodimiczna nie, to już jest. nie w dzisiejszych czasach. No, no, nie. no to żeby była religia ateistyczna jakaś. <laughs> e, yy, także dobrze. ja czwóreczkę daję. Czwóreczka? Tak. Ja zero, przepraszam, w ogóle nie czeka. A nie chciałbyś odpalić na jakimś pececie tej cywilizacji? Na pececie może tak, bo na konsolach jakoś nie wyobrażam sobie tych, takich gier. Nie? Ja mam fazę na 4X -y ostatnio, tylko jak z tego peceta w końcu odpalę chodalnego. No, no, Musisz przejść szkolenie. Czarny pas w, w odpalaniu Windowsa. Yy, no dobrze, no to kolejny tytuł. To może, jak już wy... No chyba, że chcecie wymienić, bo ja, ja oczywiście daję ja mogę wam. rzucić jakieś. No to już ja no, jeden ja to. jeszcze. Little Dwa. Nightmares 3. O, nie wiem, czy znacie serię Little Nightmares. E, taki bardzo fajny horror platformówka. E, 2,5D Znam, ale nie jestem wielkim jakimś entuzjastą. Strasznie mi się podobała 1 2 Jakoś tak niesamowity klimat jest właśnie. To, to niby horror, a z drugiej strony bardziej takie, wiecie, baśnie braci grim, Przynajmniej tak mi się to kojarzy. Jeśli chodzi o poziom strachu. A, i naprawdę świetnie zrobione a, i fajne zagadki i w ogóle ciekawa historia. Zawsze niedopowiedziana, ale, ale trzyma w napięciu i mi się to podoba. A czekam na trójkę dlatego też. Bo, bo grałem w demo i było super, więc na PGA i. No i tyle, no takie oczywiste dla no, mnie. nie tak. wiem, kiedy by ale. Jakoś... No dobrze, czyli dajesz i w swojej skali. czureczkę dam, czureczkę no, dam. wysoko, tak. wysoko. I już? Zero, nie wiem. No ja też zero. Nie znam. No dobrze, ty już teraz ty te jakiś tytuł rzucisz? Ja mam jeden tytuł, słuchajcie, który jakby muszę podać, bo mam jednego takiego fana w domu. Pokémon Legends ZA. Nie było ostatnio nowej gry Pokémonowej od dłuższego czasu. Wszyscy się w ogóle spodziewają, że ten ZA jest zapowiedzią, naj, najpewniejszą zapowiedzią wyjścia Switcha 2, tak swoją drogą. Więc, więc kolejna, bo tam, ta ostatnia gra Pokémonowa to chyba wyszła z dwa lata temu, wydaje mi się. Więc ten Scarlet Violet, a tak zazwyczaj co roku wychodziło coś. Więc, więc ja bym powiedział na to, i tutaj bym powiedział, że myślę, że solidna czwóreczka z mojej strony. Okej, okay. no, ja rozumiem, że wielki fan Pokémonów Rafał, daje te Tak, ja, ja byłem za stary, żeby sobie się na fazę Pokémonów, więc nie znam, nigdy nie grałem, nie wiem o co chodzi. Wiem, że trenujesz jakieś, nie wiem, Pokemony, te potwory, tak? czy Wyglądają jak uh -huh. dinozaury skrzyżowane z żelkami. To są Ty, po prostu zwierzaczki, wiesz. A, okej, okay, dobra. Takie normalne. No, takie jak były jakieś Tylko Digimony takie trochę inne, jakieś. nie? Tak. Zamiast tak. piesków i kotków to zbierasz takie właśnie potężne istoty, które mogą... Ja się ewoluować. wstrzymuję od głosu, czyli takie zero muszę dać, tak? Bo no zero, zero, wiesz, no ja to daję. Z no dobrze, to ja teraz wrzucę w takim razie tak tytuł. Elden Ring, Elden Ring. Uh, Night Rain. No ja jestem specjalistą od Elden Ringa, więc na pewno, wiesz, no zero, no. Ja mogę dać jeden, ale ja, nie, ja w ogóle nie grałem w ten dodatek, co teraz wyszedł. Zupełnie mnie nie interesował. Nie dlatego, że nie lubię Elden Ringa, bo ja uwielbiam Elden Ringa, ale to jednak też była taka gra, która trochę mnie wytrzepała I emocjonalnie i, i ja tam prawie miałem platynę, więc ja nie wiem, czy ja po, po prostu chciałem znowu wchodzić w ten świat, wiecie. Ja już, ja już jestem po detoksie, nie wiem, czy ja chciałem po prostu w ten, t, t, t, czegoś nowego spróbować. Z tego, co Ale robi, czy to, to będzie ten... dodatek, hmm? czy to będzie nowa gra? To nie jest to dodatek, to jest to nowa jest gra. Jest nowa Survival w kopie co Coś takiego. No właśnie, że tam będzie, będzie większy nacisk na, na granie em, w kopie tak, czy w ogóle z innymi graczami i też nie będziesz chyba budował, to jest taki spin-off właściwie, nie, nie kontynuację nawet I, i po prostu będziesz, będziesz w grupie o, chyba od jednego do, do, do trzech graczy, no właśnie, walczą z, z jakimiś tam bossami, i tak dalej. Nie na jakiej zasadzie, bo, bo też specjalnie no, się. Czytam jakąś tutaj na Wikipedii. Kurde. I ty masz like buildy bardziej takie, Fortnite? które wybierasz. Similar to Battle Royale Games like Fortnite, right? No bo, no, bo chodzi się o to, że się tam to. chyba nie, nie, nie budujesz, nie tworzysz swojej postaci, tylko chyba wybierasz jakieś takie Trzy gotowe dni. z takich z presetów. Trzy dni i będzie jakiś boss, po trzech dniach i się na niego przygotowujecie. No czyli Jury, już ile? Dziesięć? Cztery. Cztery. Cztery. Czekam. Okej. Okay. No dobra. Dobra. Ja yy, okay. zero. No ja jeden. Okej. Okay. No i teraz no, tytuł ze względu na protagonistkę to na pewno już bardzo chcę, bo, bo no, o, wyrażałeś wiele razy po prostu zachwyt nad wizualiami tej gry. To jest być może w końcu Donkey Kong. Andry, returs HD. Nie, nie, nie, już żarty na bok. Fable. A, a to wyjdzie? To <laughs> podobno ma być w tym roku, 2025, znaczy w tym, no w nowym roku. Nie, ja, słuchajcie, ja jestem słabym targetem dla Fable. Bo grałem w Fable, grałem w jedynkę, grałem chyba w dwójkę albo trójkę, już nie pamiętam. I kurczę, jakby, no nie wiem, we mnie to nie zarezonowało. Ja po prostu nie wiem, czy to jest kwestia tej grafiki, ja w tamtych czasie oczekiwałem może czegoś innego, czy to takiej specyficznej, nie humorystycznej kreski. A to był opus Magnum Petera Molinu przecież. Znaczy mi, no, to, bo to no, mi się podobał no ten tak, wirtualny ja rozumiem, świat. Wiecz, no, ale ten mi się to, mi to się że to, że jakiś artysta żydzinę, dom, postawił ziemniaka w muzeum i, i to jest opus magnum, no to wiesz, no to okej. Okay, no no, no to... śmieję się przecież, wiesz, ale wiesz, co fajnie było to. Ale mi mówię, że. Ale jestem słabym tutaj targetem. To był taki albion, żyjący świat właśnie oni to podkreślał. Plan. I mi się to w tej grze podobało, bo ja grałem w jedynkę, dwójkę, trójkę chyba odpuściłem, już mi się nie chciało. Czyli więc... jedynkę A... grałem najmniej, mnie ja chyba nad Są stare gry, ja wiesz, ja, tylko, wyobraźcie to sobie... tylko wyobraźcie tak, sobie taką tak. sytuację, że to wszystko co mówicie, ten to wielki świat i tak dalej, hmm. mówicie to komuś, że jakby ktoś wam to wszystko mówi, ale jednocześnie mówi na koniec, że to będzie grało o Pokemonach. No to, no to nie zagracie, no, cokolwiek by tam było. Czy ja chętnie wiesz, to sprawdzę by... i wiesz, fajnie, że wraca ta marka, tylko czy dzisiaj ona ma rację bytu, czy ona się przebije do mainstreamu? No nie wiem. Nie czy wydaje nie, się... że się. Może się przebije, naprzeć... słuchaj, nie, to... nie. dlaczego? To, to ja, ja po prostu, wiesz, mi się wydaje, że to, to może być, to będzie sukces być może nawet. Czy ja, ja, ta tu długą ja trochę brolek, czekam, ja ma... trochę czekam i dałem nawet jedynkę. No dobra, jedynka, <laughs> jedynka, okej. Okay. Tylko wiesz, ja nie widziałam żadnego trailera, bo jakiś cinematic, żeby. Wy... Nie, no był, był. Był cinematic, i wszyscy play? się z, z, strasznie irytowali. To taki był, zanim Siri wybuchła, co jest w ogóle absurdem, no nie, bo Siri tak. w ogóle w tym to przepięknie wygląda. No to jednak w e, Fable, no nie, tam postawiono na to, żeby ta postać była taka, e, taka bardziej przeciętna, żeby może się łatwiej było z nią identyfikować. Ale wiesz, to, to, to, to jest ciekawe, nie? No bo jakby grasz w grę, w którą chcesz się przenieść do innego baśniowego świata, a tymczasem na swojej drodze spotykasz ekspedientkę ze spożywczego, nikogo nie obrażają. Ale mówisz o Ciri? Słucham? Nie, nie, nie. Okay. A, nie, nie mówię o Ciri. Nie, nie. właśnie mówię o Fable. Ja się zamyśliłem. Ale wiesz, nie, nie, co? nie mówię bo... o Fable. Nie w ogóle. In, in, in... Nie wiem, dożyliśmy takich czasów, gdzie, wiesz, no, my gadamy o grach, a kiedy jest prezentacja gry typu VD Wiedźmin 4, nagle jest afera o to, jak wygląda protagonistka, w ogóle tak jak nie? Wiem, mi się wydaje, że to jest efekt rollingu, wiesz, szczerze mówiąc, bo ja mam takie wrażenie, że my dożyliśmy czasów strasznych, dlatego, no. że nie można już mieć teraz dyskusji na temat tego, co jest w grze dobre, co jest złe, nie można nawet krytykować jakichś decyzji narracyjnych, bo, al bo tak jak już powiedział w, ostatniej, w ostatnim odcinku nie, tym refleksyjnym, że od razu jesteś po, w jakimś obozie, a już te, w tym obozie no nie, nie może być... Jest biały obóz i jest czarny obóz. Nie może być... Ale ja tego nie rozumiem. Albo jestem za stary, albo, albo po prostu mam to gdzieś No, no wiesz, chodzi Pan o to, że, że no faktycznie jakbyś sobie pomyślał, jakby dzisiaj miał wyjść film e, Alien, tak? Ósmy no, no, są replay, która w 93 w bo, kinie tak, to była, byłby no. problem, tylko właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że Wcześniej to było tak, że jak stawiamy na jakąś silną postać, to my to uzasadniamy fabularnie, a nie kosztem innych postaci czy innych rzeczy, Wie, wiecie. I to jest, to jest coś, co moim zdaniem znika w tych dyskusjach, taka merytoryczna dyskusja, bo albo jesteś takim cepem, albo jesteś takim cepem. Ale to się sprowadza do tego, jest, że jest, szaro. Zakydam... jest świat jest szary i tyle, no. No. Zakładam, że ty, Juliusz i ja, no tak naprawdę oceniamy gry po tym, jak zagramy, tak? Jak posiedzimy w tym temacie, a, a, a nie wiesz, no rzucamy się, że łysza Azjatka słyszę, że... lata tak. statkiem Porsche. nie? Albo no wiesz, tak, ale że... słyszę, słyszę Rafale, w twoim głosie, właśnie czasami takie, że. my no no nie w tego... danych czasach, no co ta, mam ci powiedzieć? Ta, ta, no, ta. Ja się powstrzymuję od komentarzy publicznych, no bo ta. wiadomo, spotka się z hejtem zaraz, albo nie wiadomo czym, tak. A, Dlatego i... ja właśnie też wychodzę z założenia, że jak już gra, jak już wyjdzie Miedźmin 4. To wtedy mhm. można wypowiedzieć się o, końcowej, o końcowym produkcie. Ja nawet tego zwiastuna jeszcze nie obejrzałem. Tak. Tak, ale, ale wydaje mi się, że poprzednie cinematyki w ogóle były ciekawsze, dlatego że było tam więcej takiej, takiej symboliki. Tutaj ta symbolika niby jest na takiej zasadzie, że o tutaj mamy miecz, który być może podarował Siri. Ciri e, Geralt. Geralt tak. Tu mamy właśnie takiego potwora i tu widzimy, jak przygotowuje się Ciri. I tu mamy znowu te dylematy moralne i znowu ci ludzie to są potwory, a nie te potwory, które mieszkają w lesie. No i jest pewien utarty schemat, który jest powtarzany. Niemniej, moim zdaniem, zwiastun jest bardzo fajny. To jest 6 minut takiego shorta. Być może to 6 minut jest lepsze niż odcinki Ukrytego wymiaru. Tego <grytego> poziomu, Ukrytego levelu. levelu ja, tak, secret tak, level. Ja strasznie tak. zjechałem to, strasznie po prostu. No. Bo, bo ja, obejrzałem ja, bo ja też obejrzałem z, nie z e, ten pierwszy z Dungeons and Dragons. Sifu. obejrzałem Sifu? To jest po prostu reklamówka gry, moim zdaniem. Ale to właśnie nawet nie jest reklamówka gry, wiesz, bo to jest takie, ani to nic nie wnosi, ani hmm. to nic nie mówi, Kurze, co to było, wiesz? No było to śliczne, ale no to nic poza tym, no. No, żadnej wiesz, ekspozycji, no. prawda, bohatera. A zero. Nic, zero. Nic to nie dodaje, nie poszerza twojej wiedzy. Na I tam bohaterie. wszystko jest takie same, nie? Kopie i paste, no. Tak. Wiesz. No właśnie, oni się, oni się, moim zdaniem, szczerze, oni się troszeczkę wkopali w to, jaką sobie formułę wybrali. No bo wybrali sobie formułę, okej, okay, robimy filmy krótkometrażowe, ale druga rzecz, to jest na podstawie... To jest targetem? Tego? ...utwartych schematów. I nie wprowadzają nic nowego, Takiego, co by powiedziała, że okej, okay, chcemy teraz powiedzieć coś, coś ciekawego w tym świecie, ale mamy tylko 5 minut, czy tam 10. Ale Damian, z drugiej strony. Powtarzające takiego... same... Zmieszam do tego, że masz Cinematic, który teoretycznie wygląda jak reklamówka gry, a z drugiej strony masz Cinematic, Wiedźmina 4, który wygląda lepiej niż niektóre odcinki tego serialu. Nie? Więc po co ten serial powstał, dla kogo on jest, nie wiem, się cały czas zastanawiam, nie? No bo to taki, wiesz, magnet, żeby ludzie przyszli no do to. Znaczy on zdecydowanie powstał jako reklamówka gier. Branżę no bo, gier, tak? I no. tak. Niektóre gry już nie potrzebują reklamy, bo przeszły. Do... Tak. Ale, ale y, seks, jak to było? Seks, miłość i roboty, tak, tak się nazywał? No, to... Ale czy to jest nie? seks, śmierć i roboty, tak? To było... Love, Death and Robots, tak. No. no to był kapitalny. Wiadomo, że to jest jest słabsze i gorsze. Ale odcinki. masz ekspozycję, masz historię, masz... Ale tam, no, no, był, no właśnie, to były takie tak, odcinki, że jakbyśmy kiedyś myśleli o tym, to katedra Beksińskiego... Bagińskiego, Beksińskiego, tak. Bagińskiego, Be przepraszam. Bagińskiego. Bagińskiego B On... też. No, tak, no obrazy, nie. tak. No, tak. <laughs> ona by się znalazła w tej antologii, bo to o to chodzi, że ona mhm. ma nie, nie tłumaczyć ci świata, ona ci ma dać pewną historię, a jak ty ją sobie zinterpretujesz, to już jest twoja broszka, bo to jest krótki mhm. format i tutaj po prostu... To jest jak obraz, nie? Idziesz do galerii, widzisz jak Kurde, nie, nanowizy. panowie, ja mnie zlinczujecie, ale teraz odpaliłem ten trailer tego, tego, ale rzeczywiście coś jest nie tak. Ja nie wiem, czy ja nie jestem Wiedźminem generalnie y, zmęczony, bo ja grałem Wiedźmina jedynkę i był super. Teraz remake, nie? Yy, grałem Wiedźmina 2, był super. Grałem Wiedźmina trójkę mhm. był super, ale już mnie trochę zmęczył, bo to jest cały czas jakby wałkowanie tego, to jest jakby to jest cały czas w swojej strukturze, cały czas to jest to samo, no, jakby w tym fundamencie, oczywiście lepsza grafika, lepszy gameplay, jakieś tam zmiany itd. itd. I szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy mi się chce grać w kolejnego Wiedźmina, no. Zagram, z zdaniem, bo wszyscy Bardzo dobrze, zagrają. tak jak mówisz, że postawili na nową protagonistkę, bo jakbym miał czwarty raz grać Geraltem, to już by mi się nie chciało, to by mnie nie przyciągnęło. No tak, tylko wiesz, tylko na ile to będzie faktycznie nowa protagonistka, a na ile to Dobre będzie pytanie. Geralt w spódnicy, no. W spodniach, ale w spódnicy. Ja wierzę, że to będzie no tak właśnie, to jest rozdanie. to, co ja uważam, będzie największym problemem tej gry, jeśli oni no. po prostu yy, skopiują pewne cechy Geralta. Moim zdaniem skopiują. Moim zdaniem to no. będzie Geralt w spódnicy. No. No. A to jest to to, było takie... złe, bo, bo Ciri jako postać bardzo. miała bardzo ciekawą osobowość i ona w ogóle miała też ciekawe moce. Ta, ta historia, ten wątek Wiedźminie 3 z nią związany, to, był, to było coś wspaniałego i te nawiązania pomyślenie gier. A po myślcie, gier. co by było, gdyby powiedzieli teraz, że wszystko w widoku FPP. <laughs> Jakby internet nie, eksplodował. Taka, nie, to ja nie. To ja sobie nie wyobrażam. To jest jakaś tego, tego typu gry, fantazy. Bardzo rzadko, no poza Elder Scrollsami, no, sprawdzały się jako, jako ten... Kingdom Come, Evout. No nie wiem, no. no, no Immortal Spare, of gotyk, gotyk jest tpp, no. Ale to był taki specyficzny tytuł. Ja pamiętam, słuchajcie, jak był Wiedźmin e, serial z Żebrowskim, no. który dzisiaj ma status kultowego. I tam ja Dzięki byłem. Netflixowi. Tak, dzięki tak, Netflixowi. Tak. I tam, słuchajcie, tą Yennefer e, grała... Grażyna Wolszczak, tak. Wolszczak chyba. to ja pamiętam, wiecie, to było ze 20 parę lat Ona temu. Ona potem nie? miała Piktoria I... z Playboyu. To ja wiecie. myślę, że to było 30 lat temu. Już. Mhm. No może i nawet, nie no, 90, nie, 2001, któryś... coś takiego. No, 2000? czy 2002, 2001, coś takiego, no, no tak, tak, Świetnie to rocznie myślę, temu, 20 lat temu. Tak. 24, coś takiego, nie? I w każdym razie, to ja pamiętam, słuchajcie, wśród moich znajomych, to, o, Wolszczak gra, no no, fajnie wygląda, no, no. no. I nie. tego nie słychać dzisiaj, jak Siri, yy, Kurcza czy tam Siri, czy tam... Spoko, zobaczymy, wiecie, ja, ja mam, mam nadzieję, że ta gra wyjdzie przed 2030. No, ale ja, wiesz, bo ty tak pff. mówisz, Jeruszu, bo ty mówisz o nie Wolszak, ale jaka tam była obsada? Tam był Zamachowski, tak. tam był Olbryski, który grał w no Zbrojewicz. No, tam... Słuchaj, no poza, poza gumowym kamieńska. smokiem to nie było złe. No. No, Busek złe. Agata. Wspaniała akcja. Tak, tylko paradoksalnie serial, serial był lepszy, bo ja byłem w kinie i był strasznie pocięty ten film. Tam nic tak, ja nie było też w, w kinie. Tak, tak. Byłem zawiedziony, no, wiesz, jakby... bo to była ta, taka stara szkoła e, robienia Aha. filmów w Polsce w latach 90, tak jak Ogniem i Mieczem <grym> i te wszystkie, że mi po prostu, żeby ciąć koszta, no to po prostu robili serial do telewizji, Aha a do kina robili taki, powiedzmy, skrót, nie? Wybierali to, co jakieś to dzisiaj, wątków. nie? Jak masz te pitbulle czy inne kobiety ma? Ale potem to jest masz ciekawe, cele. bo, bo yy, Michał No tak, tak, coś takiego, tylko wiesz, tylko dłuższe, nie? Michał Szczerbic, który był scenarzystą tego, to, to, o ile się yy, nie mylę, to poprosił, żeby jego nazwisko wygumkować. Z, z ale w ogóle to może zamykając temat Wiedźmina, warto powiedzieć. Ale wszyscy pamiętają z Wiedźmina najbardziej oczywiście Smoka, który był, tam była no ta mogę. jakość, którą my teraz znamy może tylko o, z a stary, ta scena Industrial, z Industrial Light and magic, tak magic przychodzili tak. na, na nauki ale, do Ale nie, szkoły. czekaj, ale to ty mówisz o innym, to bo to ja jest. mówię, tam była scena z Trzy Kawki. Pamiętasz? Tak, no bo to było właśnie z tym smokiem złotym. Ale ja pamiętam tą wcześniejszą scenę, jak, jak, jak ten smok z tymi trzema głowami, z czego jedną głową był Hyra, a dwiema pozostałymi były dwie dziewczyny i oni razem z graltem w tej łaźni siedzieli. To a no ja to nie, no ty, ty nie mówisz o smoku, tylko mówisz o tej scenie, bo to chodziło o to, że Hyra <coughs> chyba grał tego smoka, a te, d, d, one były jego ochroniarzami. Tak? Tak? Ale myślę, no że to były, to, to były takie no, ale efekty klasy zapamiętałem najważniejsze osobami sceny. ochraniającymi, przepraszam. To były efekty klasy klątwa Doliny Węży, może tak. No, to, było to. to, to bym zagrał. To by było osoby, Indiana to nie Jones, niech się tak. kryje. Ty ja tym pomyślałem ostatnio. Ale jakby było <laughs> tak, że Roman Wilhelmi w Dolinie Węży, taki film, to ja bym Jakaby tak. to gra była, Jesus Christ. Tak. No. no, to jest hit. Ja w ogóle ten, chciałem na, na, na koniec, bo chyba wrócimy do Iste gier ten, polecić tak, tą tak. książkę w liczym śladem, co wychodzi od wydawnictwa Gamebook, bo dzisiaj w zasadzie jak nagrywamy ruszyły preordery i to jest przez Zbyszka Jankowskiego napisana książka właśnie o twórcach Wiedźmina, nie tylko trzeciego, ale jakby jak doszli do robienia Wiedźmina 3, który no, ja jestem okazał Jestem bardzo ciekawy taki, taki końcowego hiten. efektu, bo to się zapowiada, że to będzie taki fabularyzowany trochę rap reportaż, nie więc... No ale pytanie jest, no. czy rozmawiał z, z szefową Kantyny w wtedy projekcie? Dobre pytanie tego nie No ma. właśnie, no. bo jeśli tak, to jakie tam musiały być ploteczki? Jakie ona mogłaby mieć informacje? Tam są inne historie, jak gdzieś wyjeżdżali i pili, wiesz, to w Puszczy Kampinoskiej, czyli niedaleko. Ale no, ale tak się zaczyna książka. No, ale dobra, dobra, bo faktycznie tak. żeśmy już odjechali, a lista jest... No, już, a ty chciałeś już pogadać dobrze. w ogóle, o czym gramy, tak? Co no racji, wiem, ty. dlatego przyspiesza tę listę. Mamy I no mamy święta, kilka... no Christmas time, tak. no. Metal Gear Solid Delta, Snake też A to wychodzi, remake, zapomniałem o tym. Jezu, remaster Chryste. remake. Super. No ja trochę czekam, bo ja właściwie... A widziałeś wiem, ten że nowy gameplay? Był... Trailer? Piękny. Czy znaczy ja słyszałem, że w ogóle ta rozgrywka jest niemal jeden do jednego, ale przynajmniej super to wygląda. Cudownie. I, ja i... czekam. 5 I... na 5 czy tam ile. No ja daję trójeczkę. Tak. No trójeczkę. Ja już zamówiłem tak, tą, tą Deluxe Edition, bo chciałem kolekcjonerkę, która tylko w Stanach wyszła mm -hmm. z tym akwarium takim. Ale. Tak, no to, no to dobrze. To Juliuszu, ty... e jadam. Dobra. The Outer Worlds 2... Mam problem z tą grą, cholera, no strasznie, ona była, tak mnie ta jedynka zmęczyła, ona była taka trochę nijaka, ja ona chciała być cool, ona chciała być taka cool, fajna, nie, taki Fallout w science fiction, mhm. ale odpuściłem, naprawdę, nie, nie zrozumiałem idei jakby tego, co oni chcieli mi przekazać, że korporacja jest zła, nie wiem, to, ja, to, wyglądało, okay. jak, to wyglądało jak Fallout w kosmosie. I, no, i, no dokładnie, i no, jak, jest, ale jest still ty... better than Starfield, no chyba. No ale teraz Zobaczmy. już nie wiem. Znaczy na pewno. No nie, Bo Star Star Star Starfield to był taki Fallout w kosmosie, ale no poważnie. i nie wiem, To czy był Skyrim w kosmosie, tak. A teraz mamy trochę falauta lepszego technicznie w kosmosie. No. E... No to może być ciekawa to, to co dajesz? Dwójeczkę, dobra. No. Juliuszu, ciebie ta gra interesuje, czy Zero. nie? Zero. Nie grałem w pierwszą część, tam próbowałem, się dbiłem. Wiesz, to, to weź już wymień, może to naj... Już chyba wszystkie wymieniłeś. Te, dobra, te, no, no to ostatnie dobra. ostatnie powiedzmy, nie wiem. A mi dwie zostały wymienione. Dobra, no, to dobra. Ja wymienię dobra. jeszcze jeden tytuł. E... Bo jeden taki, to wydaje mi się, że Slade the Spire 2 to tak specjalnie nie ma co tutaj mówić. No jak wyjdzie, to pewnie zagramy. Z drugą ale... osobą, którą to jara. Tutaj. Tak, więc, więc nie ma tutaj, to, to, to, szkoda wymieniać tego. A gdzie Sinking City 2. S Sinking jak? Sinking Sink. City. Sink. Sink. Sink. S S S A jedynka była fajna, w sensie ciekawa. Eee... No Poza... właśnie y z potencjałem. Z potencjałem. Takie loftrasańskie GTA... Taki double z minusem, nie? To był taki... Tak, a, tak, tak, a ta dwójka tak. się fajnie zapowiada. Ja czekam, bo lubię ten setting. Więc why not? No jak ta jedynka. uwielbia Lovecrafta, ten klimat, no to ja myślę, o. że tutaj nie ma co, co Poza tym ja w ogóle mam y, ogromny sentyment do Frogwares. Studia z, z Ukrainy, więc... A to jest oni czeky? naprawdę bardzo fajne gry robili te o Sherlocku. I to są też takie gry, powiedzmy, nie triple takie bardziej double może pod, pojedyncze Eje. Ale mi się podobały i dlatego ja wiem czego się spodziewać, okay, no, więc nie mam tak wysokich właśnie. oczekiwań, ale bardzo będę chciał zagrać, więc ja daję czwóreczkę. Super. Ja też chętnie zagram. No może nie day one, bo tego będzie dużo, coś czuję w tym roku, ale tak. Zero. Okej. Okay. I ja nie trzy, Rafał. Okay. Trzy. trzy. Dobra. A bo... gdzie mój duch jest, no? No to dawaj. Ghost of JT oczywiście, strasznie czekam na ten tytuł, bo ja jestem wielkim fanem Ghost of Tsushima, tylko ta gra miała swoje problemy, bo ona tak w trzy czwarte gry nudziła się, po prostu tam się rozlatywała fabuła, brakowało motywacji do skończenia tego, ale jakby przedstawiony świat... No według być... ciebie. Okej, okay. według mnie. Ja znam parę osób, które też się znudziły strasznie w pewnym momencie. Ja skończyłem grę, żeby nie było oczywiście. Grałem też ten Iki Island, ten dodatek, bo potem kupiłem sobie wersję na PS5. Oczywiście ten upgrade, co wyszedł tam za 40 zł, 10 dolców, prawda? I, I to wygląda I fenomenalnie tak. do dzisiaj. I podoba mi się system walki. To, że mogłem zmieniać się na te systemy sztuki walki, jak to nazwać, systemy walki, dobra? No. No, postawy I, jakieś takie. Postawy, no. postawy. o. Dokładnie tak i strasznie mi się tak podobało. To najbardziej mi się podobały te kapliczki, które odblokowywałem. nie? To droga do tych kapliczek i te, te setquesty były po prostu niejakie. Tam było pamiętam, dużo FedExów było, a, a sama fabuła no to wiadomo, że była prosta, tak, no, pokonać inwazję Mongołów i jakby zabić głównego no bossa. Tak, no, no tam jakieś tam no ale, ale to też fenomenalnie końcówka była bardzo to. mocna. To, to nawet wyglądało, o tym o tak. o o o zdradzie, o, o, o tym kodeksie którym się tam posługuje. no to tu był tak końcówka ja pamiętam była mocna to takie zakończenie nie no, no, no to była gra. gra słuchajcie tam, tam. ja no, jakby to no, to wysoko chyba ja myślę, się nie zawiodłem ja czekałem na tą grę jak nie wiem ja też Day One w ogóle usiadłem nie, i płakałem ze szczęścia jak. nie że, że, że prze, prze, prze, mogę w końcu zobaczyć Samuraja w Japonii się w niego Juliusz, przyczyli. ty to tak, trochę późno, nie? Pamiętam, że dopiero jak no miałem tak, PlayStation. Tak, no bo ja 4, nie tak. miałem PlayStation, w związku z tym ja w czasach Xboxa yy, jeszcze, tak naprawdę, One X yy, po prostu zaciskałem zęby, że, wiesz, że nie będę grał. Takie to gry zagrać. wychodzą, nie? Więc, yy, więc jak kupiłem PlayStation 5, to pamiętam, że. Day One kupiłem sobie od razu jeszcze wtedy wersję na PS4 i ją skończyłem. No. i Znaczy ja byłem oczarowany tą grą. Dla mnie jedyna gra, która się z tym może równać, jeśli chodzi o japońskie, to jest właśnie Rise of the Ronin. No właśnie też ciekawe. Jeśli chodzi o klimat i, i, i tego typu rzeczy. Więc na pewno na JTi czekam też. Ja strasznie, Day Czyli One jakie wchodzę w ten. te punkciki? No pięć. No, pięć, no. Pięć. no pięć. Ale w ogóle Sucker Punch mnie intryguje, bo oni przecież robili tego niech fajmusa i tam... Parę części było i ten zjawiskowy Second Sun był na PS4. pamiętacie? Mm -hmm. Taka gra, która do dzisiaj wygląda niesamowicie. I nagle wychodzi, wiecie, Ghost of Tsushima i on mówi: Wow, nie, mm -hmm. ale dali radę. no, Pamiętam. Mm -hmm. Super. Jest jeden tytuł, który się pewnie nie pojawi: Bloodlines 2, Vampire the Masquerade. Więc nie wyjdzie? Więc specjalnie. No tak nie wiem, właśnie, tak nie ma najlepszej pasy. Ten tytuł. No dobrze, czy chcecie jeszcze jakiś tytuł, czy już mam podsumowanie? Ja mam jeden też. tytuł, słuchajcie, ja czekam na niego, nie wiem dlaczego, ja nienawidzę gier e, online, gier multi, w ogóle nie gram jakby w gry. w Awakening. Się... Nie, Duna Awakening, wiem, że wychodzi, a mnie nie interesuje. Słuchaj, FBC Firebreak, czyli pierwsza gra multiplayerowa od Remedy. To może być ciekawy temat, nie? Day One oczywiście na Xboxie, w Game Passie i będzie można sobie grać Jak po się szecie. nazywa? Przepraszam, jeszcze raz? FBC, jak Federal Bureau of Control, zakładam, Firebreak, czyli ekipa odgaszenia pożarów, nie? FBC Firebreak. Mm -hmm. Oni to zapowiedzieli teraz, całkiem niedawno pokazywali. Od tak? No super to wygląda. I ona naprawdę. wyjdzie w 2025 roku? Tak, ona za rok wychodzi, bo to teraz pokazywali na tym Xboxie developer, dobrze mówię? To, co było w grudniu, czy w listopadzie, ta ostatnia, ostatnia konferencja Xboxa? Coś mi oglądali. No jakoś było przed chwilą coś, nie, Xboxa. Nie mm. pamiętam nazwy tego tego. tego no to, no to, to jest piąteczkę rozumiem. Czwóleczkę, bo Czwóreczkę. Znaczy, wierzę w remedy. Wszystko, co oni zrobią, dla mnie jest zjawiskowe i ja po prostu łykam jak pelikan i uważam, że wiedzą, że zakładam, że wiedzą, co robią no, w mm -hmm. tym momencie już znamy rynek gier sieciowych, prawda? Nie, ja tego nie znam. Tak, tak pobieżnie przeskrolowałem teraz trailer, szczerze. to No ciekawe. No. Nie wiem, czy ty o tej samej grze mówisz, którą ja oglądam. Bo, bo mówisz, to będzie śmieszne. Super, tak, to będzie śmieszne. To nie będzie jak Control Alan Wake 2, czyli takim, wiecie, horror na swój sposób. Oczywiście Control może nie jest horrorem, no ale jest takim science fiction -sz... Thillerem, ale ala Wake dwa to był hormon. A tutaj mamy takie trochę na wesoło, jakby kontrolowanie tych rzeczy związanych z tym sykiem, tak? bo to chyba his jako syk tłumaczą i tak dalej, więc ciekawe. Ja trzymam To ma sobie. Rozumiem, że to ma być coś takiego ala. Yy... Gaz. Czekaj, jak... No to będzie okay. gaz oczywiście, no. Czyli Game as Service, gra usługa i... Tak, tak, ale to ma być coś takiego gameplayowo jak... Czekaj, jak to było ten nie Rainbow nie wiem, X Defiant, Six. którego zamknęli, The Finals, czyli Rainbow Six możliwe. No. Hmm. A, ten Rainbow no. Six, wiesz, ten ostatni taki, jak to się nazywało? Extraction. Extraction, to, no, tak? ty grałeś takiego. chyba, tak? tak? Tak, tak, mi się podobało. To, to, Mam nadzieję... że. Ty... Co... Mhm, no. No, no ciekawe. Nie, no. Trzymam kciuki, po prostu. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że za no. nie. Hmm. Dla mnie czwóreczka da zachęta, żeby, żeby przyjrzeć nie, się temu. Nie, zero. Ja zagram, jak będzie za darmo gdzieś w hmm. jakimś to... pasie, ale... Panowie, panowie. Nie czekam. W takim razie... GTA. <laughs> e, e, to tak powiem. Ne, tak nie będzie tylko e, pierwszych pięć tytułów, a że niektóre tytuły są m, na liście, na podium e, z innymi, to tak to zmienię, ale generalnie najmniej czekamy na, na Yakuza no. Pirates i The First Berserker Kazan. To są dwie takie gry, które zdobyły zero punktów. To wszystkie inne gry, przynajmniej jakiś punkt zdobyły. Ale te gry ani jednego, więc chciałem to po prostu nadmienić. A teraz tak. E ekzekwo piąte miejsce zajmują gry Mixtape, The Alters, Chronos, Mafia, Old Country, Death Stranding 2, Metroid Prime 4, Expedition 33. To jest takie e ekzekwo pięć miejsc. Przepraszam, nie. Expedition 33 zajmuje miejsce czwarte. Tak. Mhm. Teraz Exekfo drugie miejsce, no bo wiadomo, że jak są dwa tytuły, to już nie ma trzeciego. Trzecie? No nie ma trzeciego, bo, bo, bo Exekfo jest dwa tytuły na drugim. A, Exekfo drugie. No w systemie no. olimpijskim jedziemy. Mhm. Judas i Ghost of Jotei. To są gry najbardziej oczekiwane na drugim miejscu. No i oczywiście Geta 6 jest na pierwszym miejscu. To jest taki tytuł, który od wszystkich nas zebrał maksymalne noty, jeśli chodzi o nasze rozgrzane termometry oczekiwań. Więc to jest to. No, to... no dobrze, ja się zgadzam. Trochę, trochę okay, tych tytułów bo... wymieniliśmy. I jeśli chociażby dowieźli połowę z tego, co wymieniliśmy, no to zapowiada się ciekawy rok, że będzie w co grać. I to jest chyba taki, I to już, taki, nie? taki takie, takie miłe spojrzenie na to, co może nas czekać w 2025 roku. Teraz panowie zrobimy, no, na ile wam energia pozwoli, takie, Dobrze. w co ostatnio graliśmy. Zrobimy tak, że skoro ten ranking zajmuje nam tyle czasu, to myślę, że po jednej grze każdy może powiedzieć, co ostatnio graliśmy, plus, no jednak chciałbym, żeby tą, zostawić tę wisienkę na torcie, rozmowę na przykład o Indianie na sam koniec. I skoro wywołałeś ten tytuł Rafale podczas naszej rozmowy, obcego, to jest obcy... W wirtualnej rzeczywistości, który wyszedł chyba tylko na PSVR, tak? Czyli wychodzi, czy wyszedł na Okulusa z tego, co wiesz? Wyszedł na SteamVR VR PC, czyli rozumiem, że wszystkie inne headsety, które działają ze Steamem VR i jest niestety obsuwa, jeśli chodzi o meta questa trzeciego. Dopiero w lutym, w połowie lutego, wychodzi wersja na tę grę. To jest ciekawe, nie. I to jest najnowsza gra właśnie uniwersum obcego, bo w ogóle fajny rok dla fanów obcego. Nie mieliśmy Romulusa film, mamy ja w ogóle coś ogrywam z obcego, coś ostatnio grywałem. A no w, w tamtym roku sobie... wyszedł Dark Descent, i który dos... doszedł do Game Passa w 2024, więc no może... sobie powtórkę robiłem ostatnio. No i teraz nagle wyszedł Alien Rawkin Carson, zapowiadany no, FPP, jak to w tak, od Survio. Survios to jest taka firma, która tam specjalizuje się w grach VR, ale wam nie wymienię teraz tytułów z pamięci. No ja tak szczerze mówiąc jakoś tak nie czekałem na to zupełnie. Natomiast zadzwonił do mnie szanasz, nasz szanowny kolega Simplex, powiedział ściągaj, kupuj, bierz. Nie? Ja mówię, no dobra, okej. Okay", no pozdrawiamy oczywiście Simplexa, jak słucha pewnie. I, I się okazuje, że to jest jedna z najlepszych gier na VR, szczególnie na PSVR 2 w tym roku, bo poprzednia to jest Metro Awakening VR, czyli taki mhm. kolejny killer, który mówi, że fajnie mieć ten hełm czasem gdzieś tam, mimo że spakowany pod kanapą, to jednak warto go wyjąć. I powiem wam, że dla fanów opcji to jest niesamowite doświadczenie, bo historia w ogóle jest prosta, bo wcielamy się w nową bohaterkę. Doskonale znaną faną obcego tego rozszerzonego uniwersum, ona nazywa się Zula Hendrix, to jest taka Colonial Marines w tym Expanded Universe, koleżanka Amandy Ripley. A Amanda Ripley możemy znać z jakiej gry? No, opcji in the, in isolation. isolation. Tak jest. Generalnie są też komiksy, które wyszły parę lat temu, on się nazywa Opór, potem był jeszcze Bunt i Ratunek. Opór to jest właśnie w zasadzie kontynuacja obcego izolacja, co tam się dzieje z Amandą Ripley, jej koleżanką właśnie z Lom Hendrix i tak dalej, i tak dalej. Ale sama gra zaczyna się od tego, że nasza bohaterka awaryjnie ląduje na pewnej planecie, tym razem ta planeta sobie zapisałem, nazywa się LV354, a nie to klasyczne 426, które jest tam w Alienach. i to jest placówka... Wojskowa w zasadzie, innej korporacji, nie Wayland Utani, tylko Gemini Exoplanet Solutions, też musiałem sobie to zapisać. No jak się domyślacie, ta placówka jest zdewastowana, tam nic nie działa, nie ma ludzi, nie ma załogi, wszędzie latają ksenomorfy już na samym początku. Więc wychodzimy ze statku i nagle nas atakują obce i wiecie, to co się w tej grze dzieje, po prostu jak to wygląda, to ja zaryzykuję stwierdzenie, że ta gra wygląda lepiej niż obcy izolacja na no, normalnie, wiecie, płaska gra w 2D, w sensie na konsolach, na PC-tach, a tutaj na vr mi się udało zrobić naprawdę fantastyczną oprawę graficzną. I, i najfajniejsze jest w tym wszystkim to ta, ta imersja w nie? My jesteśmy w tym świecie gry. Ja wyjmuję sobie tracker, ten wiecie, motion tracker z filmów znanych, który mi pika. W drugiej ręce trzymam Gnata, no bo nie mogę, znaczy mogę trzymać karabin, ale on będzie bardzo niecelny, jak zacznę mi strzelać, bo odrzut mi rękę odrzuca wtedy. I chodzę po tych korytarzach i, i, i szukam tych obcych, nie? Ale generalnie, super, ja, ja dosłownie... Jest to jest taka jak gra, gdzie się, gdzie się mówisz, tak chodzisz jak w, w FPS-ie, tak? Że to nie, że To jest jak opcja izolacja, dosłownie, wiesz, bo, bo musisz się dowiedzieć, co się stało, dostać jakiegoś centrum kontroli lotów na samym początku. Ja dopiero dwie godzinki spędziłem z tą grą, to jest gra na 6-8 godzin, no i wiesz, idziesz, I, i, i żeby się nie bać, wyjmujesz ten tracker. No, mając tracker masz tylko tą, wiesz, przyboczny rewolwer, który z biodra sobie wyjmujesz i tam masz sześć nabojów. A jak weźmiesz karabin, no to schowasz tracker, żeby dwoma rękami trzymać ten karabin, ten pulse rifle kultowy. Mm -hmm. nie? I cała ta radocha z tego, że robisz to, co ci robiliście Colonial Marines w filmie, i ty tutaj możesz to robić i wiesz, walczyć z tymi opcjami to jest super. No, ja, ja tutaj widzę, strasznie. że ty jesteś jakimś strasznym badasem, bo, bo, bo to nie jest tak, że sobie zestrzesz do jednego czy dwóch opcji, tylko. Ty tam po prostu robisz rzeźnię tym, tym biednym Trochę tak, bo to jest placówka, która jest, czekaj, powiedz mi po polsku, overrun przejęta no tak. przez obcych w zasadzie, tak? Tam nie ma już ludzi, tam są wszędzie obcy w fazie dorosłej. Później pojawiałem się, właśnie gadałem zamianem Perką, też go ściskam, który pokazywał mi na przykład, jak łapisz facehagera za ogon i możesz mu się przyglądać, i tam jest z rewolwera, mu strzelić ten korpus to widać tak niesamowity, wiesz, taki, taki, tak, to, tak do detali, takie przywiązanie, to co oni zrobili, że dla każdego fana obcego jest to niesamowite przeżycie. Ja to skończę i najpierw to, że się nie boję, bo myślałem, że po prostu naprawdę założę majtki z golfem i w ogóle będę tam, wiecie, no, bał się ruszać w tej grze, nie? Natomiast e, bardziej się bałem w obcy izolacja. Bo tam faktycznie gra stawiała na ten taki strach, nie, taki z pierwszego filmu Ridleya Scotta. Trzeba było się chować po szafkach, biegać, generalnie nie da się zobaczyć obcemu. A tutaj jest normalne, że włączasz alarm czy coś, obce się zbiegają, ty się okopujesz w jakimś kącie pokoju i strzelasz z tego karabinu, zmieniając szybko magazynki. Więc jest troszeczkę inaczej, ale jest niesamowity klimat właśnie tych aliensów drugich, Camerona. Mimo, że generalnie chodzimy sami, nie mamy zespołu, mhm. ani jakichś tam wieżyczek jaki. Super, ja po dwóch godzinach jestem zachwycony. Gra, tak jak mówiłem, jakieś 6-8 godzin. Dziwi mnie strasznie marketing tej gry, bo oni to nazwali Alien Rogue Carson Part 1. Nagle w dniu premiery się pojawiły takie wiecie, no, karty w sklepie czy tam jak kupisz to na, na, na, na wallpaper. I nagle wielka awantura w necie i na reddicie jak to Part 1, czyli co? Wzięli grę, obcięli na pół, sprzedali jako pierwszą część, a druga kiedyś wyjdzie. I teraz oni z tego w ogóle się wychodzą jakoś, wiecie, odchodzą tam, jak, czy tam w mediach społecznościowych. Chodzi o to, że nie zrobili pewną przygodę, którą chcieli od A do Z przekazać zamknąć i nazwali to part one, bo będzie oczywiście kontynuacja przygód tej laski, tej głównej, protagonistki tej, tej Zulu Hendrix, ale wyszło niezręcznie, po prostu, nie? tak by to trzeba, trzeba ująć. Ja skończę, przejdę, polecam. Jeżeli ktoś ma PSVR 2, albo chociażby, nie wiem, hełm do VR-u na PCta kompatybilny ze SteamVR, w ciemno. Ta gra jest droga, bo na kosztuje jest 170 zł. Chociaż Metro Awakening było droższy, nie? bo ono było w cenie chyba 300 zł, z tego co pamiętam, jako pełnoprawny taki AAA. Ale opcja jest dla mnie ciekawsza. No. Przede wszystkim, ja jestem fanem obcego, ty też Damian chyba, więc. Tak, ale to, jeśli chodzi o wirtual, ja nie wiem, czy ja po prostu mam żołądek do tego, wiesz, żeby Absolutnie, przesuwać to, bo, bo było wiele gier jeszcze z pierwszego PlayStation, gdzie, gdzie do pewnego momentu było ok, na przykład Farpoint, kapitalna gra taka mhm. science fiction. Tak jest. No. Ale jak już dochodziło do takich naprawdę dynamicznych walki, tam musiałeś się rozglądać, strzelać i tak dalej, to ja po prostu yy, po 15 minutach musiałem zdjąć hełm, musiałem odetchnąć. i to samo miałem z wieloma grami, no nie ten Blood and Truth też była kapitalna gra. Ale wiesz, jaka, ja słyszałem, że generalnie wystarczy sobie puścić wiatrak na twarz, na ciało, wtedy jakby trochę lepiej reagujesz na to, że jesteś w nie wiem dlaczego, ale tak jest podobno. Akurat ja mam jakiś żelazny żołądek, w ogóle nie mam problemu z błonnikiem, nigdy nie miałem, więc ja ustawiam sobie wszystko na płynne, biegam, skaczę się, rozglądam. Nie? Jedyne, co mnie właśnie zawsze boli, jak gdzieś skaczę w przepaść, to wtedy mój mózg trochę szaleje, bo nie rozumie, co się dzieje, no ale to takie ekstremalne, no nie, no nie? wiesz, to no, chciałbym kiedyś jednak spróbować tego i może się jak... Ja bym też dzisiaj nawet zastanawiałem się, czy nie kupić sobie Questa trzeciego, nie? Bo jednak to jest. Ten dzisiaj gadżet. Tak, dzisiaj bym kupił Questa trzeciego, no. To jest ten gadżet, który jest najbardziej uniwersalny, bo i ponoszy go do Peceta i możesz właśnie mieć autonomiczne te, te gry, tak? tak, dedykowane, więc no jeśli się okaże, że nie wiem, bo. Ale że... poczekaj, ty masz PS5, i masz Peceta, to możesz kupić PSVR na promocji i podłączyć przez przejściówkę tą oficjalną do PCTa, nie? No, wolałbym jednak chyba tego questa podłączyć bo coś mi się wydaje, że no, lepszy ale. efekt. Alixa. Ale, tak, tak, no ale to okej, okay. no ale no to rozumiem, że to jest coś... Ja polecam, Ja coś... nie polecam, no. jestem zajarany, no po prostu. Juliuszu, w co ty ostatnio grałeś? Ja tylko powiem, że gram w jedną grę, która być może trafi na moją listę y, top i y, to jest gra niespodzianka. jak to niespodzianka? No to może być coś jak Memory Blue, memua Blue, tak. y, parę lat temu, to jest coś, co... No dobrze panowie, no to... A ja mam jeszcze pytanie, Damian, grałeś tego The Thing Remastered? Grałem to The Thing Remastered, ale mam może jakieś dwie godzinki i z tego co widzę, ta gra nie jest długa, więc Przejdź być godziny, może tak. ją przejdę, ale no to jednak jest trochę drewno. Dobra, zostaw nam przyszły nie odcinek. Tak, Dobra, to musi być idąc na to nie odcinek, bo to nie ja nie, się teraz... nie, że pas, nie, ale to jest, to jest gra, która... No, Czysty remaster. Tutaj. Tak, że ona nie przetrwała takiej czystej próby czasu, ale, ale jest pewien sentyment. No, panowie, nie było okazji, żebym akad, na Fantasmagierii więcej niż o pierwszych wrażeniach o Indianie Jones y, popowiadał. Ale Naprawdę? tak się fajnie złożyło. Tak, no bo zdążyłem już wszędzie dookoła o, o tej grze powiedzieć, bo jak byłem u, u żaden, no to, to. Tam, tam też dużo mówiłem, ale no to jest, to jest tytuł, który Właściwie prawie wszyscy już przyszliśmy, Juliusz jest mhm. bardzo blisko końca z tego, co mi opowiadał i chciałem was zapytać, bo faktycznie to jest, to jest taki tytuł, który z jednej strony nikt nie, nie, nie, nie oczekiwał, że, że to wypali, bo wszyscy myśleli, że to będzie gra, która może nie... nie nie dowieść, dlatego, że oczekiwania co do gry... A ja wierzyłem od samego początku, szczerze. Indian, tak, z Indiana Jones, ale wiesz, był taki mo moment, że był taki moment zawahania, był ten komentarz, że może ta gra powinna mieć widok z trzeciej osoby, może, może to nie jest najlepszy pomysł, A Znaczy ja to się nie, nie zgodzę, jeżeli mogę się z tobą nie zgodzić, mhm. bo... Bo znając e, historię Machine Games i tego, że tam pracują weterani ze Starbis, tutaj nawiązuje oczywiście do... Ridika, widząc, że oni we krwi mają to DNA Ridika, tak to bym mm -hmm. powiedział. Ja widziałem, że oni jako specja odpowiadania historii, znaczy robienia storytellingu, może tak w perspektywie pierwszoosobowej, ja absolutnie się niczego nie bałem. Ja byłem pewien, że oni dowiozą fantastyczną grę, która może być nawet kopią Ridika, tak, ale to z... może chodziło o to, żeby eksponować pewną, pewną osobowość Indiany, nie? wiesz, Którą, żeby zachować pewną filmowość i... i tu ale styl, przecież masz się wiesz, to mi masz większą. nie? tak samo było z cyberpunkiem. Pamiętasz, jak oni powiedzieli po Wiedźminie, że zrobią cyberpunka w widoku pierwszoosobowym był wielki Aj, że tak nie no można być. Tak, nie, nie. Znaczy no, ja uważam, że tak, że oni dowieźli nie? tylko chciałem po prostu tak zaznaczyć, że, że, że te głosy były różne. Niemniej no teraz jak krzyk, już przeszliśmy, tak? to, to tak, i, i chciałbym, bo generalnie myślę, że yy, nie ukrywamy, tutaj wszyscy wiedzą, że Rafałowi się ta gra podoba. Mnie się ta gra podoba. Ja jestem ciekawy, Juliuszu, jakie ty masz, jakie są twoje wrażenia, jeśli chodzi o Indiana Jonesa, bo, no bo y, truizmem jest powiedzieć, że jesteśmy fanami y, Indiany, że w w wychowaliśmy przygody. się na kinie Nowej Przygody, ja. że, że, że oglądaliśmy te filmy wielokrotnie i to, że... Y, Próbowano nas i pewnie udało się trochę nas przekupić, no nie? Że, tak, że, że zrobili ten prolog, który był otwarciem. Chociaż jak ja dzisiaj oglądam poszukiwaczy zaginionej arki, ten początek jest jednak taki troszeczkę inny. Tam, co mieli skopiować, to skopiowali, prawda, że jest jedno do jednego, ale mhm. ten on, tam jest ta ucieczka cała przed tymi wszystkimi, przepraszam, dzikusami i ta ucieczka w tym samolocie, więc tam jest wiele rzeczy, których, których nie ma oczywiście w grze w tym prologu, ale. To mi się wydawało, że to było takie... Okay, tak, ukłon. Mamy tutaj, zrobiliśmy dla was coś, co jest jak w filmie, więc powinniście być super zadowoleni, ale po tym my robimy już swoją historię na, na naszych zasadach, aczkolwiek cały czas z pełną nawiązań do oryginału, no bo pojawia się tam przyjaciel, pojawia się uczelnia, pojawiają się osoby, które... Ale nawet tempo, nie? Zawiązanie akcji jest tak, jak w filmie. To trwa. Tak, tak, jest trwa, wiele trwa. rzeczy. No nie, no jest to uczelnie, jest to, że... Znaczy, że... Nie, no ja już, już panowie, ja, ja bym trochę polemizował, ale... No nie, nie, no przepraszam, dobrać, bo dobrać, nie dałem ci już odpowiedzieć na to pytanie. No nie, powiedz mi, jak, jak tobie przypadł do gustu Indiany. czy jesteś fanem Indiany, zanim powiesz właśnie. Słuchaj, no ja się wychowałem na Indianie, czyli tak jak wiesz, my. No Harrison okay. Ford to jest idol mojego dzieciństwa, wiesz, okay. także, także tutaj... tutaj potem film z Harrisonem Fordem, Usnadza winnego, to zawsze powtarzam. <grym> ja tak, ale ja mówię bardziej, wiesz, te, Indiana. Indiana Jones, Gwiezdne Wojny, a, wiesz, Jujusza, a, a te przygodówki potem, Fate of Atlantis, potem te grałem. nieporadne tak. wejście w 3D, czyli nawiązanie walki z Tomb Raiderem... Tak nie, w, tych, tak. 3, w te 3D nie grałem, natomiast w okay. przygodówki jak najbardziej. Okej, okay, no dobra, no jesteś fanem i co? Dostajesz grę ja jestem yy, bardzo ciekaw. No jest znaczy, wiesz, ja mam po prostu troszeczkę bardziej chyba chłodne spojrzenie i, i z mojej perspektywy, no jednak tej grze troszeczkę brakuje z punktu widzenia narracji. Ja sobie obejrzałem ostatnio yy, i ostatnią krucjatę i obejrzałem sobie ostatnio świątynię Zagłady. Świątynia Zagłady to jest roller coaster. Tam, to jest dla mnie zawsze najsłabsza część, tak naprawdę. Dla no, mnie. No, a moja to ulubiona. To jest o, no widzisz, ja, ja, ja wolę jednak krucjatę, ale nie Wolę Roletkoster, tak, tak, tak, tak. tak. Okay. E, także wiesz, także dla mnie to jest, e, do tego ona jest wy, wybornie wyreżyserowana przez Spielberga tak naprawdę. Nie, no świetna, e, ale ja jednak, bodaję, wiesz... Nie, jest, mówiąc, tak. nie mówiąc już o tym, że wiesz, że, że tam uwielbiam w tym filmie tą dynamikę między, między Willy a Indiana mhm. Jonesem, nie? I, I tam te dialogi jak oni się tam ku sobie mają i on ma do niej przyjść wieczorem i tak dalej, no to to jest po prostu mistrzostwo. To jest napisane mhm. ze swadą, to są świetne dialogi, to jest świetnie rozłożone. I mam wrażenie, że tak naprawdę tego, tak jak właśnie Damian powiedziałeś, jakby, prze, jakby zrobiono początek, zrobiono takie super wrażenie, że tutaj jest odtworzone jeden do jednego, żeby Digital Foundry mogło sobie zrobić materiał. Natomiast później to siada. Później, wiesz, pierwszy... To jest bardzo wolne. Dla nie? mnie pierwszy, pierwszy poziom w Rzymie, znaczy poziom, pierwszy ten, ten, ten etap gry, powiedzmy, w Rzymie i później w Gizie są potwornie nudne. Tam się po prostu Ciekawe. nic nie dzieje. I, I tak naprawdę one są jeszcze do bólu schematyczne. Nie? W, w Rzymie najpierw zdobywasz aparat, a później musisz zrobić tam jakieś cztery, czy, cztery zdjęcia i powiedzmy idziesz naprzód i tak samo masz w Gizie. Nie? Jakby Musisz zdobyć zapalniczkę, hello, zapalniczkę, Indiana Jones zapałek używał w każdym filmie praktycznie i, i miał je zawsze, zawsze w kieszeni. No, Okej, okay, dobra, rozumiem, zapalniczka, żeby się mu paliło, no, ale specjalnie ją zdobywać, Trochę to irracjonalnie. Znaczy bym, tam jest w ogóle, nie? to są też jakieś, bo mówić o tym... Nie gdzieś... mówiąc już o tym, słuchajcie, jeszcze tylko skończę. Mm -hmm. tak, Coś, co mnie jakby najbardziej odrzuciło na samym początku, w Rzymie już, to kwestia tego aparatu. Tak sobie myślę, no dobra, no spoko, aparat, nie? Polaroid robi zdjęcia i potem zanosi. No okej, okay, przyjmuję do wiadomości, że twórcy chcieli, wiesz, uprosić. tutaj jakiś skrót myślowy, tak. gameplayowy, nie, nie bawili się w to, że trzeba wywoływać te zdjęcia i tak dalej, spoko. Ale potem w Gizie jest taki motyw, że macie tą zagadkę w piramidzie i najpierw musicie sfotografować pewne elementy na ścianach, a potem Indiana wyciąga z kieszeni zdjęcia tych elementów i je układa w odpowiedniej kolejności. No kurde jest no, przy... no, czysty gamizm, który to faktycznie, tak jak mówisz, no, okej. Okay, ja no, rozumiem, że tak. czysty gamizm, ale wiesz, ale to jest kwestia no, tego rodzaju, że jakby no. albo się godzimy na takie bzdury, albo się nie godzimy na takie bzdury. No mi się to nie podoba akurat. No, no to dla jest taki anachronizm. Właśnie to jest to, jest to znaczy, że... Znaczy ja nawet że, nie zwróciłem jest... uwagi na to w sensie. Nie przeszkadzało mi to, tak jak znaczy, mówisz. Ja na to czy... zwróciłem uwagę na zasadzie takiej, że ja uważałem, że po prostu, że w tych momentach, szczególnie, że w grze, no jest dziennik, nie, to i, i, mhm. i w tej grze jest no właśnie, wykorzystane dokładnie. to, że są notatki i tak dalej Pewne rzeczy on mógł narysować i my do tych notatek przecież niejednokrotnie zaglądamy, szczególnie kiedy szczególnie w taglamie, e, rozwiązujemy jak jakieś dotko, zagadki, tak. to, to wskazówki do tych zagadek to są w notatkach. Ja wielokrotnie jak rozwiązywałem jakąś taką zagadkę, może po prostu lub nie, no to zaglądałem do, do, do tego dziennika. I, I uważam, że tak, że to mogłoby być e, jakoś inaczej rozwiązane. E, ja, ja bym się tak... E, znaczy, ja powiem tak, że y, dla mnie ta gra jest bardzo ciekawie zbalansowana, jeśli chodzi o akcję i y, taką liniową, a tą akcję mniej liniową, właśnie w te, te, te otwarte przestrzenie, bo y, tych otwartych przestrzeni jest mniej niż jak myślałem, że będzie, bo to się okazuje, że, że tak naprawdę to nie jest tak, że mamy co chwilę, prawda, ten nasz Indiana Jones zmienia. Nie mamy trzy duże... Mamy tak. trzy duże mapy, tak, no naprawdę, tak na już grę. Sobie zdradzać, tak nie chciałem za bardzo zdradzać, nie? Ale to nie, nie Ale jest to wszyscy tak, że... wiedzą już chyba tam. tak. że mamy tak, Gizę, mamy właśnie tam później tą Tajlandię, tak Sam i... Tajlandię, tak. Tak, no i oczywiście Watykan. Ale ja, ja zupełnie inaczej właśnie patrzyłem na, na tą eksplorację, że dla mnie ona nie była nudna. Dla mnie to były takie momenty, w których ja po prostu, właśnie ja chciałem jak najmniej akcji, nie chciałem się, nie chciałem klepać tych, tych czarnych koszul. Ja nie chciałem ten. Ja mam pytanie do ciebie, a propos. Cię ja zjedzać, tego, odkrywać. Właśnie, czy potrzebujesz do tego, tak jak do takiej spuścizny przygodówek Point and Click, gdzie oni już na początku mówili, że będzie więcej eksploracji, więcej jakby, no nie wiem, szukania nie, nie, nie, notatek, znaczy tych ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, zagadek, tak? Znaczy ta gra jest, jest oczywiście, że dużo większa niż, niż ten, prawdopodobnie wszystkie, wszystkie plansze, jakie byś zebrał w, w, w tym Fate of the Atlantis, to, to nie... Nie, ja mówię, że jakby taka duchowa, duchowy sukcesor jakby tego, że Bardziej stawiamy na przygodę typu, wiesz, eksploracja, szukanie, chodzenie, rozmawianie, szukanie notatek, rozwiązanie później niż właśnie ta walka i taka to jest, to jest gra eklektyczna, tam jest wszystko. Bardzo, bo tam jest i, tak. i to jest, jest coś, co na pewno się mniej może podobać, ale to jest tak specjalnie chyba zrobione, yy, trochę tak clumsy, że się tak wyrażę, to strzelanie, nie? że to mhm. że ta gracie zniechęca do tego, żebyś uczestniczył w walkach. No ja, ja, ja nie chcę Ale wiesz, no, Ale żarty. walka wręcz też, umówmy się, no jest... Ale jest, mi się podoba. I, jest I nawet, się podoba, nawet ci... To jest to, o czym rozmawialiśmy, no, że y, tak naprawdę tu się musisz skradzać, tu musisz robić to, ale w gruncie rzeczy zwołujesz ten alarm i ci Niemcy po prostu wpadają przez te drzwi do tego pomieszczenia, jeden po drugim, oklepujesz ich... W końcu bo... sklepiesz wszystkich, albo uciekniesz, za chwilę się schowasz. No tak no, jak w filmie. Tak jak w filmie. Znaczy, ob... Wiesz, no okej, okay, no ja rozumiem, że tak jak w filmie, ale wiesz, ale... No, no nie wiem, czy tak jak znaczy, filmie. nie, filmie. Znaczy, znaczy zdaniem, zdaniem, ja, ja ja ja ja uważam, nie Ja bym się zgodził, że, że, że tak że, jak w filmie. Że znaczy, to, wiesz, to zrobić lepiej, bo moim zdaniem... Walka... Słuchaj, przez moment, przez moment, tak jak mówisz, tak jak w filmie. To znaczy pierwsze wrażenie jest takie, wow, nie? To jest tak jak w filmie. Tylko, że na dłuższą metę, gdzie to okazuje się, że to jest takie, wiesz, kopiuj w klej, Ctrl C, Ctrl V... No to stary, no to jakby no okej, okay, no ja rozumiem, no mnie to znużyło po prostu. Ja może powiem to, co Jules dodał, a ja mam odwrotne wrażenie, że oni jednak bardziej postawili jej na skradankę, no bo Indiana jest typowym awanturnikiem, ale nie jest jakimś tam himanem, który będzie walczył z garnizonem Niemców. Faktycznie... Ale właśnie walczysz z garnizonem. Nie? No nie do końca, no, po prostu bo głównie... Zrobisz alarm, wszyscy przychodzą, no, wszystkich rozwalasz, chodzi, żeby, stary, jest no, cisza. Jakby to była to, żeby... skradanka, to byś nie mógł tak zrobić. No, tak? Dlatego, że ty jesteś już to... taki dobry, że to by się uda tych wszystkich pokonać no, tymi nie, garnkami. Absolutnie, ja, nie, ja absolutnie nie, nie wstrzymałem żadnych alarmów, a jak już z kimś walczyłem, to przeważnie od tyłu go zachodziłem jak w dobrej skradance. A, natomiast jeżeli walczyłem na pięści, mi się podoba system walki, gdzie faktycznie miałeś kontry bloki. Jak się go dobrze opanujesz, ten system walki, to on sprawia przyjemność. Czyli niskasz trzy razy stary prawy trigger i gość leży. Nie, masz prawy ten. Nie, nie, nie to right dwa tak, tony. Że, że miałeś przedsmak no to tego, to ja co, wiem, co gramy, cię później zlepie, na nie, końcu no panowie, czeka. No to ja w inną grę, no ja, ja tak przychodzę na normalnym nie, poziomie trudności. No tak, bo ty mówisz, bo ty mówisz o normalnych przeciwnikach. A jest, jest coś takiego, znaczy z Lukasem, czyli z tym jednym z, z pierwszych gigantów. Lokusem. Nie wiem, o... Lokusem, przepraszam. No to, to, to, to jest taka pierwsza... Y, no, no tak, ona jest irytująca ta walka, No nie, bo musisz się, proszę nauczyć nie tylko uników, ale też musisz się nauczyć parowania. Czyli w odpowiednim ale momencie A parowanie jest ale to na Ja początku rozumiem, nie doszedłem jeszcze do tej walki. Znaczy, przeszedłeś ją, tą pierwszą z, z, z Watykanu. No to, jak widać, dla mnie również była irytująca i strasznie mniej <grym> okay. ale, ale okay, bo Że nawet nie pamiętam. <grym> znaczy, ja w ogóle nie, z, dzisiaj spotkałem się z taką ciekawą opinią, bo wiesz, są, są dwa obozy takie, można powiedzieć, takie typowe, no nie? Że jeden obóz jest taki, że okej, okay, to jest Indiana Jones, więc ja to tak powiedziałem już sobie prywatnie, że dla mnie to, że to jest Indiana Jones, aczkolwiek nie jest to Indiana Jones idealny, ale to sprawiło, że dla mnie ta gra automatycznie, jako przygoda, smakowała więcej. I ja byłem taki, wiesz, no bo na początku, zanim się nauczyłem walczyć, to faktycznie, nawet ten pierwszy, pierwszy taki etap, zanim my trafiamy do Watykanu, nie? kiedy my wychodzimy i musimy tego pierwszego gościa, który ciężarówki ciężarówki, to ja na początku... Po On prostu się uczy, tak, walki. Tak. Ale później, wiesz, znaczy wiesz... Y ja, ja powiem ci tak, bo mhm. ja, ja nie chcę tutaj być y, jak, jak Rafał o Ghost of Tsushima, nie? że jakby finalnie, mimo tych różnych wad, gra się spoko, jakby, to, jakby no, gram w tą grę, tak? mhm. nie tylko z kronikarskiego obowiązku, natomiast y, jakby im dłużej gram w tą grę, im więcej wiesz, poznaję tą fabułę i tak dalej, to mimo wszystko... No jestem rozczarowany tym, jak ten Indiana Jones dzisiaj e, został potraktowany. Bo wiesz, z jednej strony ten początek, który mówi o tym, wracamy do poszukiwaczy Zaginionej Arki, wracamy do tej, do tej bazowej trylogii, wracamy do tych pierwszych filmów, które gdzieś tam ukonstytuowały mhm. Indiana Jonesa. Nie mówimy o Kryształowej Czaszce, o tych wszystkich pozostałych częściach. E, a z drugiej strony, gdzie tu jest, wiesz, gram 20 godzin w tą grę i jakby tu nawet nie ma cienia takiej... Dynamiki między głównymi bohaterami, jak w tej świątyni zagłady, która wam się nie podobała, czy nawet w ostatniej Krucjacie, gdzie masz tą kapitalną dynamikę ojciec Indiana Jonesa i Indiana Jones i w różnych dialogach i tak dalej. Przypomnijcie sobie scenę na Cepelinie, jak, jak oni rozmawiają no ja o tym, że on był beznadziejnym ojcem i tak dalej. Nie? Ale wyso to, to, jak mogę, teraz wejdę w to, co powiedziałeś, no właśnie ja mam odwrotne uczucie, że to jest generalnie. Dla mnie dynamika postaci, nawet między Indianą a tą Jeaną, jego sidekickiem. Gina jest bezpłciowa, stary. Dla mnie jest ok, bardzo jako babka, a poza tym podoba mi się historia, która dosyć fajnie się rozkręca, bo bardzo powoli faktycznie, dopiero w sumie antagonistę poznajemy po kilku godzinach tak naprawdę jego motywację, pod koniec Watykanu de facto, prawda? A, ale rozkręca się to fantastycznie potem ta akcja jest coraz ciekawsza. No Ja w Gizie spędziłem, może inaczej, to jest pierwsza gra od dawna, w którą grałem po dwóch tygodniach drugi raz, teraz robię sobie rerun, siedzę właśnie w Gizie znowu i, i robię Wszystkie side questy, wszystkie rzeczy, których nie zrobiłem za pierwszym razem, ja się bawię znowu dalej fantastycznie. I okej, okay, to może dlatego, że to jest Indiana Jones i dlatego jestem wielkim fanem tego, tego, tego tematu i tej, tej marki. Czyli znaczy ja na pewno się zgodzę z, z Juliuszem, że no, Indiana Jones, takiego jak my znamy w filmach w trylogii oryginalnej... Dokładnie, to już był Jaka Stary, to był podrywacz, to był gość, który, wiesz, no. flirtował z kobietami i tak dalej, i tak dalej. Ale tego dzisiaj są nie inne ma. czasy, pamiętam, nie mogli no tego właśnie. zrobić. To no by tutaj, nie przeszło. No, no, flircy... lata, no, lata są trzydzieste, panowie, mówimy To się nie dzieje w 2024. Ale, roku. ale oni, oni nie mogli być zrobić inne wrażenie. To, tak. tak, to jest tak, jak swego czasu, pamiętam... Yy... Z, nie wiem, 10-15 lat temu krytykowano y, Ubisoft za albo to, że y, robił jakiegoś Assassin's Creed i pokazywał niewolnictwo. Ja, to ale? niewolnictwo i tak dalej. No to wiesz, albo jest jakaś zgoda. No, ale tak samo masz dzisiaj. Z dzisiaj, czasami, dzisiaj wszystkie nie. rzeczy nie mają racji bytu. No, jak gadamy o Jamesie Bondzie, to to, co się działo w filmach w latach 70., a nie daj Boże, z Seanem Connery tam jeszcze w 60., to by nic nie przeszło, co tam było w tych filmach. No dzisiaj. tak, ale wiesz, ale to jest coś, co jakby. Ale nie James Bond, Stary James Bond, stary James Bond bez. Y, Damsko-męskich aluzji i dialogów nie jest Jamesem Bondem stary. No ty, i mamy ty, problem ty, ty dzisiaj, bo, bo nikt nie kręci Bonda, bo się, nie wiem, boją albo coś, wiesz, ale no, jakby... Oczywiście nie kręcą teraz, tak, to prawda. Chociaż jest dzień szakala, który jest takim współczesnym Bondem, moim zdaniem, ale zupełnie nie w no, tak jest... szpigowskich. No, tylko ale... wiesz, tylko pytanie, stary, tylko James Bond to nie jest tylko kino akcji, hmm. yy, gdzie się strzelają, są wybuchy i fajne efekty, ale też jest cała ta warstwa o tym, jak James Bond przychodzi do jakiejś tam łaźni i mówi macie tu piękną armaturę, nie? I nie mówi tego, o stary, o kranach. Więc... Tak tak. Wydaje mi się, że wiesz, że to jest, ja rozumiem, okej, okay, dzisiaj pewnie i też nie chcecie y, f, jakby Czy Ja, ja dam przyznać. ci przykład, o którym ja kiedyś ci powiedziałem i ja mogę o nim powiedzieć, no. y, że, że to był taki pierwszy moment, w którym zauważyłem, że, że gdyby, gdyby nie fakt, że to jest jednak Indiana Jones, nie, to mhm. kto wie, czy w pewnym momencie na przykład nie byłoby tak, że zaczynamy grać na przykład giną. Nie? Bo, bo Ja też o tym, stary, ja o tym myślałem, wiesz, tam był taki motyw bodajże, już nie pamiętam w którym momencie, wydaje mi się, że na tym, na tym statku tam w tych Himalajach, że ja byłem przekonany, okay. że teraz gra każe mi grać dżiną. Czy znaczy, wiecie co, jak chcecie, to możemy mówić, nie mówię, do że pewnego złe, momentu nie? mówić Ale... ze spoilerami, ja to zaznaczę w, w opisie. Jak nie ma nie nie tego... spoilerów jako takiego. Ale nie, bo chodzi mi o to, że faktycznie może komuś zdradzić że jakieś miejscówki i tak dalej. Więc nie będą spoilery. Nie, no, ale fotboary. umówmy się, no gra jakiś czas temu wyszła, także myślę, że od tego momentu możemy po prostu mówić swobodnie. No, no od tego momentu. Bez zdradzania tak. finału i co tak, tam się bez... dzieje. No bo Juliusz ta... jeszcze jest jakby. I to nie, jest... nie przeszkadza, możecie tej... zdradzić ja Nie, tak? nie, nie, nie chcę psuć zabawy, bo, bo, bo, bo dla mnie jakby to, co się dzieje potem, definiuje tę grę. I ten finał, który jest tak mocny jak ta stara trylogia, gdzie zawsze finał był mocny na swój sposób, to mi też się spodoba. Było, tak, na... tak, finał jest ciekawy, chociaż powiem tak, że ostatni etap, mm -hmm. w którym jest ten duży obiekt historyczny, mm -hmm. że się tak wyrażę, to był najmniej moim ulubionym etapem, bo to był taki typowy etap, że albo właśnie próbujesz, yy, tak jak Juliusz mówił, próbować walczyć ze wszystkimi tam tym, żeby się gdzieś przedostać. To nie ma sensu, bo w tej skradać. grze ani, no nie jest skazane. No nie, nie, nie. I ja po prostu w pewnym momencie zresztą ja mówię, że ja to gdzieś przebiegnę, tu się przekradnę i tak dalej, gdzieś tam przeczekam, schowam się, bo ja straciłem dobre pół godziny na, na próbę jakiegoś takiego półsiłowego rozwiązania tego, tego problemu, Ale Tumam. końcówka, mhm. super, walka ja deszczu, że się tak wyrażę, oh. super, bo tak nawiązuje... To są, wiecie, to jest też tak, że fabularnie tam wiele rzeczy jest według tego, tego schematu e, filmu z Indiana Jonesa, czyli zawsze jest jakaś e, fan fatal, ale i o jakości mówię, że fan fatalnie będziemy tutaj mówić, ale chodzi mi o to, że, nie jest jakiś taki, że jest jakiś taki element, że jest jakiś artefakt, że sam ten pretekst tego, wiecie, no, Indiana Jones rzuca wszystko, nie, i idzie po prostu do, do tego, jedzie do Watykanu, dowiecie się, dlaczego jakiś gość, którego, który, który po prostu e, wpadł do, na uczelnię, ukradł jakiś artefakt, do, e, którego nawet, wiesz, nie wiem, czy jak, jak bardzo zależało Indianie Johnson na tym artefakcie, ale to był jakiś artefakt z kolekcji. Nic wydawałoby się znaczącego. I każdy etap tej przygody to właściwie jest e, taki pretekstowy, ale to jest tak zrobione, że każdy ten etap to jest, taka, to jest tak ciekawa rzecz. No wiesz, ale przygoda, nie do końca że... pretekstowy, bo, bo potem w tej, tak jak mówisz, w tej Tajlandii czy gdzieś, no to, no to jest taki motyw, że y, oni go zwalniają. Serio Indiana Jones by się tym przejął, że go zwalniają? Znaczy on się nie przejął właściwie, tak, bo on nadal szuka tego skarbu. się przejął, stary. Nie, moim zdaniem, on, bo tam jest taki moment, w którym on dostaje... Ta rozmowa na balkonie z Giną, starym. A miałeś no, już wiem. w tym, że on był na, w cudzysłowie na haju? Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. No, to, no to, to jest taki moment, w którym pewne rzeczy się... No to jest taki psychodela taka większa, ale generalnie chodzi o to, że w tej grze, no nie, moim zdaniem właśnie postać Indiana Jonesa z jednej strony balansuje na tym, żeby, okej, okay, patrzcie, tu są te nawiązania do filmów, to jest ten Indiana Jones, którego kochacie, Troy Berkin nawet mówi głosem Indiana Jonesa, Harrisona Forda, ale z drugiej strony faktycznie pierwszy taki moment, który mnie uderzył, to było to, jak Indiana Jones został marginalnie potraktowany przez mhm. właśnie Ginę i jej przyjaciółkę, tą, tą profesor z, w, Gizie. w Gizie, kiedy z tym on bez. nie uczestniczył w rozmowie, w planowaniu, one Tutaj to jest, ja to powiedziałem o tak, że, że to jest tak jakby dorośli rozmawiałem, ty idź na karm węża. I on tam się mocuje, taki slapsik z tym wężem, że on się boi węży, więc to jest głupia scena, nie? Moim zdaniem w ogóle antycharakterna. Anty no bo po co on miałby to zrobić? Wiesz, Indiana ja Jones powiedział, wiesz, po co ja mam karmić tego węża? No chyba, żeby po prostu zrobił to tak no to kłamie, od niechcenia. tak rz, znamy, rzucił jakiś kawał mięsa tak i tak dalej. I tyle, no nie? I wrócił do tego. Ale Indiana Jones też potrafił być cwany, że w sensie on, on miał sumienie i miał dobre serce, nie? Że, ale jednak był on... No nie wiem, czy pamiętacie, jak on... E, widzisz, bo tutaj jest... To jest ciekawie też zrobione. Jak obejrzycie sobie właśnie poszukiwaczy Zaginionej Arki i tam jest taki motyw, że on e, poszukuje tego, tego medalionu, który ma Marion, nie? I to jest jego pierwsze spotkanie z Marią po latach. I tam jest cała taka interakcja o tym, jak ona mówi, że wykorzystałeś mnie, porzuciłeś, coś w tym stylu, nie? A mm -hmm. dla niego on to macha na to ręką, przez jest w samym dialogu, bo dla niego jest ważne, żeby ten medalion. Oczywiście później to się rozwija, no nie? Bo to jest, to jest taki, ten romans, powiedzmy, przetrwał te wszystkie inne romanse i nawet ta gra próbuje pokazywać, że cokolwiek się wydarzyło między nią a nim pod koniec, powiedzmy, czy po już poszukiwaczach, to go tak bardzo zabolało, że faktycznie to tłumaczy, dlaczego on, powiedzmy, nigdy i podczas, chociaż akardy Świątynia Zagłady to była, była prequelem, zdaje się, o ile się nie mylę, ale Tak, w ona się dzieje przed no. Że dopiero później zaczęli wracać. I tutaj, okej, okay, no to jest jakieś nawiązanie, że tam jest ta Marią wspomniana, że tam ona daje mu ten pamiętnik, ale mówię, nie trzeba było tego robić, nie? Ale generalnie uważam. Ja moim zdaniem fan fanserbi, że oni się rozstali, by rok po poszukiwaczach No Tak, tak, ale to jest coś takiego, co, co moim zdaniem właśnie jakby yy, Jakby ktoś oczekiwał, no nie, że ktoś mi wyjaśni to, że, ale jak to? Przecież myślałem, że on jest z Marion, no nie po tym. Nie, nikt tego nie, nie, nie, wiesz, nie oczekiwał, tego. ale ja to rozumiem. Tylko chodzi mi o to, że w wielu aspektach no nie? moim zdaniem gdyby nie to, że faktycznie twarz Indiana Jonesa została tak dobrze odzorowana w jakości grafiki i ten głos Bakera no, to czasami są takie momenty, w których ten Indiana Jones powinien się jakoś inaczej zachować. nie mniej. Znaczy, wiesz, mi się wydaje, mi się wydaje hmm. Damian, że tak naprawdę to jest to jest kluczowe pytanie. Jeżeli Indiana Jones dla ciebie jest po prostu gościem w tych jasnych, kremowych spodniach z kurtką i który, który lata dobra. za skarbami, który de facto podłożył e, jakieś tam podwaliny pod e, Lara Croft, i później e, w, w jakimś sensie Uncharted, e, i tylko sprowadzasz go do roli tego. Kolejnego obok Lary czy, czy yy, tego, tego gościa z Uncharted, już wróciło mi z głowy, jak się nazywa. Natana Drake'a. Tak. Drake yy, takiego wiesz, jaki yy, awanturnika, który sobie gdzieś tam szuka skarów, to OK. Natomiast jeżeli faktycznie mówimy o, o Indiana Jonesie, takim jaki on był, ja rozumiem, że czasy się zmieniają, ale to, że czasy się zmieniają, nie znaczy, że mamy zmieniać historię, że mamy zmieniać postaci, że mamy jakby, rozumiem, że za 10 czy za 20 lat, wiesz, okaże się, że nie wiem, w modzie są różowe misie i Indiana Jones będzie różowym misiem wtedy. Nie, ja... no bez przesady, ja tylko mówiłem odnośnie tego, co znaczy, mówiłem. wiesz, nie, ja, ja po prostu rzucam to jako, wiesz, w próżnie, nie? Pod, tak, pod ja, ja tylko, ogrysem, Natomiast... mi się wydaje, że Machine Games nie mogło zrobić tego, o czym ty mówisz i tam... No takie czasy mamy, no co tu no, dużo gadać dzisiaj. Znaczy, nie no, no... No na tak, pewno, czy to, mogli, mogli. to masz zrobi, rację, zrobi, no. to Masz delikatnie. rację, ale nie mogli tego zrobić tak jak wtedy. Co ja bym no, chciał, dokładnie. tak jak było w poszukiwaczach zaginionej arki, nie? Instrumentalne traktowanie kobiet i tak dalej, i tak dalej. No. Ja oglądam, ostatnio oglądałem. No ale właśnie film, widzisz, mówisz instrumentalne traktowanie ale, hmm. ale mówisz instrumentalne traktowanie kobiet. A to nie jest uczciwe, stary, bo spójrz hmm. sobie znowu na y, Poszukiwaczy zaginionej, na, przepraszam, na świątynię zagłady. Czy to jest instrumentalne traktowanie kobiet jak on ma przyjść wieczorem do tej, tam nie. E, do tej Willy, ale ona tego chce i ona też na to czeka. I oboje się unoszą w jakimś sensie dumą, oboje tego są. Ona wcale nie jest Ale w poszukiwaczach już bardziej taki widzisz, starszy, no bo to jest jakby dzieje się chronologicznie po tym, i, i tam pokazane jest, jak rzucił Marion, by ją wykorzystał de facto. Nie? No tak. No okej, okay, ale znaczy no tak, to aż tak. tak bym nie szedł, aż tak. Ale nie, ale też jest coś takiego, że nie? jednak Indiana Jones. E... Był jak, jak ten James Bond, no nie? Może, no to może był gdzieś taki tam miał. Wie. Może miał tą <laughs> e, e, Honey Penny, którą zawsze flirtował i być może to była Money jego penny. prawdziwa miłość największa. chociaż bez obecnym... Penny, dokładnie. <laughs> Money Penny, tak? Jak powiedziałem, honey. Co, honey. Penny. I wiesz, ale chodzi mi o to, że o po prostu. M, m, no to nie by nie przeszło od dzisiaj, kontaktu. No. Ale wiecie, ja sobie tak pomyślałem, że dużo rzeczy jakby przemyślałem też po rozmowie, nie? Bo, bo, bo, bo to jest też tak, że kiedy się rozmawia szczerze o pewnych rzeczach, no to okej, okay, bardziej się je dostrzega, ale ja szczerze mówiąc, gdy, wiesz, i to jest takie pytanie, bo i, i trochę na nie odpowiedziałem też właśnie, tak mówię, no, wcześniej może nie na, na tym nagraniu, tylko o tym wspomniałem, że to, że to jest Indiana Jones, do tej przygody naprawdę dużo mi dało. Hmm. Niemniej to jest naprawdę dobra gra. Bardzo dobra gra. Bardzo. Może nie jest wybitna gra, ale to, że to jest w Indiana Jones i to jest bardzo dobra gra, tworzy taki efekt, że to była taka przygoda, której dawno nie przeżyłem. Właśnie od czasu chyba Uncharted Kino 4 nie zagrałem. nie zagrałem w taką przygodę, w taki, takie poszukiwanie skarbów, takie rozwiązywanie zagadek środowiskowych, które dało mi tyle satysfakcji, a jednocześnie hmm. ta gra byłaby tak zróżnicowana, bo ta gra... No, powiedzmy, że między Watykanem a Gizą, no to właśnie nie ma takiej przerwy, no bo, bo to, co się tam dzieje, powiedzmy, na sterowcu, czy takie, to są zbyt małe etapy, no nie? Ale jest tak czasami, że gdzieś idziemy, zapadamy się pod ziemię i tam robimy coś, co jest Ale w ogóle że jest, questem. wiesz, tak że sobie, tak jak mówisz, chodzimy po tej Gizie, bo Watykan mnie najmniej interesował. Szkoda, że to jest w ogóle pierwsza plansza, rozumiem, no, pod kątem fabularnym, ale najmniej mnie to interesowało. Ale Giza, ja byłem zachwycony tym, że, wiesz, idę i na każdym rogu znajduję jakąś Powiedzmy, że, nie wiem, misję dodatkową, gdzie jest jakiś grobowiec, mogę wejść, coś się okazuje, tu nie mam, tak jak powiedziałeś, Juliusz, nie wiem, zapałek, tak? nie mam zippo, muszę iść kupić tą, tego, tą, tą zapalarkę i wrócić, żeby tą misję rozwiązać i tam dużo fajnych historii pobocznych. Ja w ogóle w Tajlandii, zwróciłem uwagę, jest niesamowitych, fajnych historii, jak pobocznych sidequestów jak zboczy z tej głównej ścieżki fabularnej, to co się dzieje tam, historia z pewną panią archeolog, czy poszukiwanie No tak, no to wejpanka. nawiązuje nie? trochę po części, jest, no. jest, pewnie jest e... znaczy nie, że nawiązuje, ale ja bym do pewnej krucjaty, właśnie z Krucjaty, tak. Tak, oczywiście. No ale Rzym, ale wiecie, no ale Rzym też nawiązuje w tym sensie do tej Krucjaty, krucjaty ponieważ tak, tam tak, też jest duży, już nie pamiętam, w Wenecji chyba, tak, tam się działo, no. także... Podziemia i tak, tak dalej. Ale już nie, miałeś tak, te tak, konfrontacje, tak. jakieś pierwsze takie spotkania z Wosem prawda, to już już, już widziałeś go, już rozmawiałeś z nim, prawda? Tak. I y, czy WOS czy mówił ci, Bo że zna karate? Fantastyczny antagonista. Czy Ale, wo przepraszam, co? Czy WOS powiedział ci, że zna karate? <śmiech> Chyba jeszcze nie. <śmiech> nie, to jeszcze mi nie. Stary pęć, tak. WOS, to, to, to jest To że udało im się właśnie, być może dlatego, że to jest dobrego, Dobry czarny charakter, nie? Udało im się zrobić czarnego charaktera bezkompromisowo. To ja... przeciwwaga dla Indiany, nie? Taki. Tak, że Indiany mhm. musieli troszeczkę załagodzić, powiedzmy, dla tych czasów, ale tutaj to absolutnie, chociaż jest trochę slapstick, bo tam są pewne momenty mhm. takie... Przez, no słuchaj, to co się dzieje po, po, po Himalajach, nie? Znaczy, wiesz, ale slapsticks jest jakby taką, taką, jest to. taką charakterystyczną Indiany, no. generalnie Ta. Indiany Jonesa. Ja myślę, że, że, że, że, że widziałeś na nie tam te pewne etapy, bo to było chyba w Gizie, więc musiała, jeśli przeszedłeś Gizę, to musiałeś... No ale musiała... w Gizie... Himalaje... Tak, tak, tak. No tak. Himalaje, Himalaje są ciekawe. To jest to też też jest słabe. Ale Szanghaj mi się strasznie podobał, bo to jest taki korytarzowy niemal um, okay. etap, który kończy się jak jak, gra, jak, jak część Call of Duty. Nie? No to Zresztą chyba musisz tak. napisać spoiler tutaj, wiesz, jednak. Nie, nie, to jest spoiler, Szanghajem. już są wcześniej. Okej, okay, dobra, dobra. Nie, nie, nie. ale to, ja wiem, Szanghaj, no to znaczy, okay, mi się no. podobało, jak to pięknie wyglądało, że idziemy właśnie tym takim zniszczonym miastem, Płonącym, I, no. I tutaj nie ma, tutaj nie rozwiązujesz żadnych zagadek praktycznie, wiesz, tutaj nie, nie ma łamigłówek. No, to ile, nie wiem, 10 minut? No tak? właśnie, no właśnie. I to jest taki... Tak, i to jest taka, w morzu, wiesz, No właśnie, to ale to jest daje. taki tak, taki, taka chwila oddechu, no nie? Do tego, co, co później znowu masz. No i wiesz, no... Y... A podobała wam się Tajlandia? Bo dla mnie najciekawszy etap. W sensie, jaką ma ja, ja właśnie zaczynam tą Tajlandię. No Tajlandia jest... No. Ja, ja miałem skojarzenia z Godow kiedy ten nasz biedny Kratos z tym swoim synem, no nie, na tej Woodcent, od, od, od wysepki do wysepki i tak dalej eksplorowali. Dużo rzeczy w ogóle y, możesz znaleźć wcześniej, ale mhm. dopiero jak dostaniesz jakieś zadanie czy jakiś jest taki quest, nie? To, to, to pewne miejsca ci się otwierają. co jest, co jest coś ciekawe, że nie ma co na siłę też eksplorować, nie, żeby jakby szukać wszystkiego, że można dać się ponieść i robić te, te wszystkie zadania poboczne, to, aż do momentu, w którym powiedzmy już zrobimy wszystkie dopiero wtedy zająć się głównym zadaniem. ale tę te też, owszem, podobała mi się. Tam znajdujemy y, co już żeby domyśliłeś się, no nie? Aparat do oddychania pod wodą, że możemy y, no dłużej wytrzymać. ja to wytrzymać. zgadłem, stary, w y, gizie. Tak. I to, że w ogóle możemy wracać do tych poprzednich miejsc, żeby, żeby dokończyć te zagadki, też jest ciekawe, bo wiecie, ja na przykład dużo rzeczy, jeśli chodzi o, o te etapy, Wydaje mi się, że nie odkryłem za pierwszym... E, ja wniosek, tak samo. Ja, nie ja zrobiłem dopiero Tajlandię wyczyściłem, wiesz? A, a przez Gizę przepędziłem... Znaczy inaczej. Watykan przeleciałem. Tu mówię to szczerze. No wiesz, na ja początku. na przykład ten y, strój strój y, tam nazisty czy kogoś to znalazłem dopiero w Gizie, mhm. bo chciałem zrobić to zadanie z, z, z tym nielegalnym... Znaczy tymi, z, tym, z tym boksowaniem, nie? A tak. To I mówię, no muszę znaleźć ten strój, bo inaczej mnie nie wpuszczą, nie? Bo to jest tylko dla do tych nazioli, nie? ale no wiesz, to totalnie można pominąć, to jest totalnie opcjonalne. Większość hmm. tych rzeczy, no jest w ogóle po tym, po tym miastach. A miastaku. są tak fantastyczne niektóre zadania, niektóre hmm. misje właśnie w Tajlandii są bardzo takie mocno fabularne, te, te historie poboczne. Wiecie co, ja powiem hmm. tak, ja dla ze złotym jako... hakiem, tak, na przykład? Na przykład, albo z tym zaginionym bratankiem, czy z tą panią doktor archeolog, Nie tak więcej no. nie zdradzając. Tam jest sporo fajnych historii, szczególnie w Tajlandii. Ja powiem wam także dla mnie osobiście to jest takie trochę ziszczenie marzeń, jeśli chodzi o egranizację, użyjmy tego słowa, filmów z Indianą Jonesem, ja się super bawię, naprawdę nie spodziewałem się tak dobrej gry, tak jak mówisz, wiedziałem, że będzie okej, okay, ale nie wiedziałem, że będzie tak fajna i ja jestem szczęśliwy, że mogę w to grać. gram no Tak, raz, no, ale nie. pytanie, to zadam to, to ci tak pytanie, gdyby no. to nie była gra o Indianie Jonesie, tylko miałabyś na przykład nową Riddick. postać, nie, nie, nową postać <laughs> jakiegoś to to nie takiego nie poszukiwacza nowe. przygód. Czy to, że to jest Indiana Jones jednak nie sprawia, że na pewne rzeczy... Ale oczywiście, że sprawia. w oknie, tak. jest tak. Oczywiście. Sam wygląd bohatera, czyli zgoda na, wiesz, wizerunek Harrisona Forda. Głos Troja Bakera, który jest praktycznie, no nie wiem, jeden do jednego. Ja momentami się łapałem na tym, że słyszałem Harrisona Forda, prawda? Ja nie wiem, jak on to zrobił, bo, bo uwielbiam Troja Bakera. No jest doskonałym i... aktorem głosowym, wiesz. Ale aż tak doskonałym, no to jest niesamowite znaczy, że podrobić wiesz, głos. Co? Jak na ten... Yy, przepraszam... Nolan North no. przestał podkładać swoim naturalnym głosem postaci, tego nie poznałeś. to on robił bardzo dużo postaci i w życiu byś nie wiedział, że to on. Na przykład on robił chyba pingwina do No, okej. Okay. I wiesz, wiesz, no to tak modulował głos, tak, tak zmieniał. Wiesz, to no to jest... Aktor głosowy mhm. potrafi się nauczyć tego. Wiesz, po, zobacz jak na przykład Jamie Fox naśladuje głosy innych aktorów, A innych tych. To jest kwestia okay. nauczenia się pewnego, wiesz, pewnej maniery mówienia, tembrów głosu itd. Wiesz, zawodowcy to potrafią, nie? jest zawodowcem. Aczkolwiek okay. on musiał Kuba. trochę y, jednak. Znaczy, słyszysz trochę traja Bakera w tym? Oczywiście, że słyszysz, ale, ale jak przymkniesz ale oczy ale czy, tak. czy uszy, tak? To, to, tak. To, to od razu widzisz jakby Harrisona no, tak. Forda nie? w tym momencie. No. Nie, no super, ale masz rację, odpowiadając na twoje pytanie. Gdyby to nie był Indiana Jones, tylko nie wiem, no dobra, nie Dishonored, bo jakoś blisko jakby nie wiem, mechaniką tej gry ja mam ciągle wrażenie do takiego Dishonored, bo to chodzi mi o skradanie jakby tą sekcję, nie jakby ten, ten, to, tą mechanikę. Czy też no, na swój sposób typ gry. Może nie do końca, ale wiecie o co mi chodzi. Mm -hmm. Dalej bym się pewnie dobrze bawił, bo to byłaby jakaś tam przygoda, nie wiem, nie wiem, dajmy na to, jak się nazywa ten Quatermaster, ten kopalnie króla Salomona, czy coś takiego, nie? No tak. What, Z Chamberlainem? Tak, wiem o... Quatermain, tak. tak? Wiesz o co mi chodzi? Tak, tak, tak, tak. tak. No to taki oryginalny Indiana Jones. Tak, tak. Pewnie bym się dobrze bawił, ale nie wiem, czy drugi raz bym zagrał. Ja gram teraz drugi raz, rzadko mi się to zdarza. Ja się bawię jeszcze lepiej, bo już nie gonię fabuły, bo wiem, co się dzieje i ale, no jest super, no i co mam wam powiedzieć, no uwielbiam tę grę, dla mnie to jest najlepsza gra, jaka wyszła w tym roku, możecie mi powiedzieć, dobra, nie znasz się, ale ja po prostu jestem szczęśliwy, no a chyba o to chodzi w graniu, nie, dzisiaj. Znaczy wiesz, my ci, tak, my ci tak nie powiemy, ja ci na pewno tak nie powiem, bo to wiesz, to dla mnie granie w gry jest mega subiektywnym doświadczeniem, mhm. jakby to, że tobie się coś podoba, to wiesz, to jakby ja mogę mieć kompletnie inne zdanie, no i wiesz, i, i tyle, nie? No, ale wiecie, co jest ciekawe? A propos takich rzeczy, które się dostrzega po jakimś czasie, jak się już zaczyna być takim ostrym w, w tym, czy to ma sens, czy nie, jest ta scena, <grym> która została odzorowana właśnie w grze, ale ona jest w filmie z tą kulą, która goni Jonesa. Wiecie, no. że gdyby Jones w ogóle się nie ruszył, to ta kula by przeleciała mu nad głową? Bo ona po prostu zjeżdża. W sumie z tej tak, bo ona z góry wypadała. Tak. Ona wypada z takiej rampy i ta rampa nad głową przyjeżdża, ale przez to, że on zaczyna uciekać, to ona go zaczyna gonić. Ale gdyby on po prostu był. To jakbyś siedział w kanale, no nie pod samochodem. No, samochód się nie no przejedzie, tak, jak to... jesteś w kanale, tylko przejedzie ci nad głową. Czoł tak samo. Tak, tak jak komuś po prostu oglądanie, to przepraszam, ale, ale generalnie jednak powiem Wam. Ale wiesz, ale może wtedy zablokowała wyjście, nie? Tak. Znaczy ja w ogóle też <laughs> uważam, że niektórych postaci, które mogliby wykorzystać, nie wykorzystali. I nie wiem dlaczego, bo to ten nie ma sensu. Ten zobacz, ten bez twarzy, taki, co ma maskę przez całą grę, przyboczny Wosa. To jest ciekawe, nie? że jest taka postać fajna, charakterystyczna, jego nie ma właściwie przez całą grę. Dopiero gdzieś tam w finale się pojawia, ale go nie ma jakby jako przeciwnika. To jest mm. ciekawe. nie. No, ale mnie brakuje, że nie ma sala. Nie, ma nie mówię nie. o piłkarzu Liverpoolu, tylko właśnie nie ma sala, a jesteśmy w Kairze. A oni nie poznali się dopiero właśnie w poszukiwaczach? A, to jest rok po poszukiwaczach, przepraszam. No, no właśnie, to rok się później, znać. nie? No tak. I oni się znali wcześniej, bo oni tam przecież się witają jako przyjaciele. On, wiesz, Indiana Jones przedstawia Sa Salaha Marion jako najlepszego... Czytaj, że John Rhys Davis kupywacza. nie zgodził się. <śmiech> Albo po prostu doszli do wniosku, że mamy postać Nawal, która będzie bardziej pasowała czasów, tak? No, no, no trochę tak, nie? No. Ale widzisz, ja, ja, ja uważam, że jest pewna pewna wolność, którą scenarzyści mają, jeśli chodzi o piszą fabułę, no, a my możemy tylko to, to, to tak krytykować, ale żebym też nie zostało źle zmiany, bo, bo ja nie chcę tutaj nagle wyjść na kogoś, kto, kto się bardzo czepia tego wszystkiego, no nie? Ja uważam, że to jest to jest najlepsza gra o Indianie Jonesie, jaka kiedykolwiek powstała. Naprawdę. Ale Fate of Atlantis jest najlepsza. Wiesz, Fate of Atlantis jest zupełnie inną. To jest nagra To są, wiesz, to są zupełnie inne no ja ale, nie, klik, dlatego, ale no, nie, chodzi mi o to o fabularnie, że, że ja, ja uwielbiałem ten mit. Chodzi mi o historię. Że, że Fate of Atlantis to jest gra na podstawie scenariusza, którego Spielberg nie wykorzystał, bo nigdy tego filmu nie nakręcili. Mhm. Szczerze mówiąc nie wiem, nie, bo ja uważam, że Spielberg prawdopodobnie chciał nakręcić film, który nakręcił, czyli właśnie Kryształową Czaszkę. Uważa, dufa... uważasz, że historia jest lepsza w grze dzisiejszej, czy właśnie Fate of Atlantis? Ja uważam, że w grze dzisiejszej, dlatego że jest bardziej rozbudowana. Ale Fate of Atlantis była interesującą grą, dlatego że ona podchodziła do tego, do gry przygodowej w sposób taki, że ona ci dawała te trzy możliwości rozegrania tego. Mogłeś zagrać współpracując z Sofii, mogłeś rozegrać to będąc samotnikiem klepiącym wszystkich popysku mogłeś to zrobić zupełnie inaczej mhm. i to, to, było, to było intrygujące, poza tym temat e, no, Atlantydy i tego wszystkiego to był też bardzo ciekawy, ale naprawdę jak sobie pomyślisz ile tam było tak naprawdę tej fabuły, to to nie jest tak rozbudowana gra nawet w jednej dziesiątej, no znaczy fabularnie i miejscówkami, jak, e, jak, jak Indiana Jones i Wielki Krąg. Znaczy, A propos tego, właśnie, że Spielberg nigdy by nie nakręcił Fate of the Atlantis, bo on nakręcił kryształową czaszkę, bo on zawsze chciał nakręcić kryształową czaszkę. Tylko nie wiem dlaczego wcześniej tego nie zrobił, no nieważne, ale to było tak, że ta kryształowa czaszka to jest to połączenie właśnie i przygody a la Indiana Jones i tego je, jego fascynacji kosmitami, no nie? Że najlepiej to jakby to mógł, to by połączył po prostu i wszystkie spotkania z w trzeciego stopnia, tak, IT, tak. i nie wiem co jest. Tak, tak, tak. tak, tak. <laughs> ale to jest. Znaczy. Ja nadal będę, będę bronił też Indiana Jones jako gry, abstrahując właśnie od, od tych elementów fabularnych od tego co, i od e, anachronizmów, które mogą być irytujące, jak się po prostu bardzo na nie zwraca uwagę, to jednak no. uważam, że po prostu gra jako gra mi się bardzo podobała, w tym sensie, że i ta przygoda, i te miejsca, e, no, no wszystko. Po prostu... No i fabuła, historia i w ogóle artefakty i tak dalej, no. i tak dalej, nie? To wszystko jak antagonista. Mówiąc, to ja, ja, nawet jak on narysował ten wielki krąg, to ja za bardzo nie kumałem, o co chodzi. Tak, na. Nawet... tym Cepelinie, nie? Że on tak. rysuje, mówi: Wow, wielki krąg, zobacz, miejsce mocy, tak. ale o co chodzi? Tak, no, tak. Okej, że, dobra, no tam no, wytłumaczył, o co chodzi w tym wszystkim nie? i te, no te, tak, te elementy szukamy. Ale dla Ale to był właśnie, no tak jak powiedziałem, że dla mnie to był taki pretekst do tego, żeby Indiana Jones ciągle to nowe miejsca od, odwiedzał i, y -y. I, i my mieliśmy w tych nowych te miejscach stare, nowe przygody. Miejsce, tak? tak, I każdy element od, od czcionki po to, jak ta jest po podróż dzieni. rysowana na mapie, no, po to, to jak, jak jest kadrowanie, kiedy, kiedy pewne rzeczy są przedstawione, to wszystko nawiązuje do, do, do filmów. Dla mnie to jest gra, która będzie na pewno w top 5. Nie wiem jeszcze na jakim miejscu. Dla mnie jest number wysoko. one w tym roku, szczerze. No. E, nie, nie wiem, no ale już, bo, bo bo ja strasznie dużo gadam, ale chciałem tak zapytać e, ciebie, jak, jak, jak po prostu jak, jak ty oceniasz też jako grę, no nie, bo Pomijając właśnie Indianę jako jego bohatera i jak został przedstawiony i jakie, no bo jakie ten, te inne postacie, jak ci się Ja to jestem podoba... ciekaw Juliusza, czy, czy, tak. czy, czy, czy jako skradanka, jako ten... No bo ta gra trochę stawia na skradankę, tak? I no czy, tak, ale się wiesz, to podoba. Jakby? z tym akurat co mówisz, z tą skradanką, to mam taki problem, że gdyby to faktycznie ta gra była skradanką, to jakby za wzbudzanie tego alarmu gracz byłby... Troszeczkę bardziej karany. karany. Okay. A wydaje mi się, że ta gra jest taka, że okej, okay, no niby skradanka, ale tutaj źle zrobiłeś, tutaj zrobiłeś alarm, tutaj wiesz, tych gości zwróciłeś ich uwagę nie ma problemu, schowaj się za winklem, będzie ok, nie? I jakby faktycznie wszystko się uspokaja, więc ja szczerze powiedziawszy bym tego w ogóle nie porównywał do, do takich e, stricte skradankowych gier, no, to jest na pewno jakaś mechanika tej gry, na pewno mhm. twórcy chcieliby, żebyś e, pewnie tak grał, natomiast wydaje mi się, że finalnie Specjalnie też się nie każą, tak? Tak jak mówię, no, cały czas, Ty cały czas mówisz o tym, że ty się skradałeś, próbowałeś tu wszystkich zabijać, mhm. a ja mówię cały czas o tym, że ja wręcz przeciwnie. Jakby... Czy nie zabijać, tylko ogłuszać, o może tak? Tam od tyłu, no tak, nie? ale, ale ja, ja mówię właśnie wręcz przeciwnie, że nawet jeżeli nie miałem za bardzo pomysłu, jak tu przejść, się prześlizgnąć, żeby nikt mnie nie zobaczył, no to szedłem na rympał, tych pięciu Niemców zaalarmowałem, rozwaliłem ich tym, co miałem pod ręką. I uciekłeś. I tyle. No, okay. i, I się alarm skończył, nie? Jakby byłem w stanie się schować. Natomiast, żeby tak finalnie jakby podsumować to, to, to moje zdanie i żeby też nie, tutaj, żebyście mnie nie zlinczowali za bardzo, no to, tak, to jest dobra gra. To jakby mi się fajnie w to gra, finalnie, koniec, końców. No ja spędziłem w tej grze 20 godzin, cały czas w to gram i i, i, i gra się przyjemnie, tylko wiesz, to jest kwestia tego rodzaju, że ja cały czas mam takie poczucie, że ten mój idol Harrison Ford jak teraz obejrzałem sobie znowu te filmy, to sobie przypomniałem, jak bardzo, wiesz, byłem zafascynowany tym, tym aktorem w, w latach młodości i w ogóle jestem w szoku, że ten gość kurde nigdy nie dostał Oscara. Wydaje mi się, że on taki, to, takiego Oscara za Na pewno Oscar. dostanie takiego, wiesz, podsumowującego. takiego. No ale odcinek. wiesz, niech jak mu dadzą, bo on ma stare no. 82 lata, nie? Więc wiesz, to jest to jakby... To ale jest w ogóle taki... oglądasz go w tym The Shrinking, ten skuterapia bez trzymanki. Cudowna równa. Nie, nie, nie, nie, nie. Cudowne. Ale to może obejrze, no, wiesz, może obejrzę. Dla niego. Natomiast, no, tylko, wiesz, tylko mówię, to jest dla mnie taki aktor, wiesz, ja, ja sobie przypomniałem, jak, jak, jak faktycznie jakie on na mnie wrażenie robił jako na takim młodym dzieciaku nie? Mm. I, i, i w tamtych czasach. Nie? Yy, tylko mówię, no ja cały czas po prostu mam takie wrażenie, kurczę, tego takiego. No niby jest okej, okay, tak? Niby jest Indiana, niby jest ta świetna jest przygoda, tak jak przygoda. mówicie. Te, pod wieloma waszymi jakby komentarzami mm. mogę się podpisać, ale jakby cały czas mam takie wrażenie, kurczę, no ale dlaczego nie zrobiono tych dwóch kroków naprzód, nie? Dlaczego? Właśnie właśnie w tych dzisiejszych czasach, właśnie w tym dzisiejszym momencie, tak? To, to było takie zajebiste opportunity, żeby, <coughs> żeby troszeczkę utrzeć nosa, wiesz, tym tym Ubisoftu, że tak powiem. Mm -hmm. Ja tylko jedną rzecz, tak sobie myślałem teraz, jak już przeszedłem go, jedną, jednej, jednej znaczy Czego musiał więcej w tej grze, tak? Jednak tak sobie pomyślałem, że kurczę, że szkoda, że jest tak mało tych zagadek. Jednak relatywnie. Mało. I one, Bo... są, i one są stare, proste. Może one są, to, oczywiście. To są takie zagadki, wiesz, pod amerykańskiego odbiorca, no umówmy się. I teraz sobie myślę, że po prostu yy, to, nie jest, to nie jest Talos Principle, to nie są Call of the Sea i tak dalej. To nie są zagadki, w których naprawdę musimy spędzić sporo czasu, żeby. Yeah. Stary, to są zagadki, które jak tylko się zaczynają, to ty znasz odpowiedź, znaczy, Wiesz co, to też jest denerwujące, że ta Gina tak strasznie cały czas ci to... O, Podpowiada, nie, albo aparat Nie się dojdziesz tam wiesz, to... zdjęcie, nie? Tak, cały tak. czas. O, tutaj sensu. coś jest. Zobacz, tu się coś otwiera. O, to może być... Ja no, to rozumiem, też, że to się aż... Stary, to też, tylko nie wiem, no, zagadka na tym statku, nie? Jest taka zagadka z tymi szyframi. Stary, zanim ta zagadka się zaczęła tak naprawdę, to ja już wiedziałem mniej więcej, jaka jest logika, za tymi zadaniami, nie, za tym, za tym, co musisz tam rozwiązać. To, to jest po prostu... To, to nie wymaga żadnego... Kom... A do tego jeszcze masz coś takiego, że możesz robić to zdjęcie i tak długo będziesz je robił, aż ci gra po prostu podpowie konkretnie No ale co masz to, robić, jest, to jest to jest mechanizm podpowiedzi, który jest w ja jednej rzeczy no, tylko Rozumiem, nie, zrobiłem, nie? ale wiesz, ale chodzi mi o to, że ja na początku nie wyczułem tego, nie sprawia sobie sam się. podpowiadałeś. Ale klikałeś foty. Ale tylko w pierwszej. Nie, nie, w pierwszej zagadce, w tej z kolei notabene, o której wam mówiłem, w tym, w tym Rzymie, gdzie, w Watykanie, gdzie. Yy, gdzie nie widziałem po prostu ze względu na tą kompresję, nie widziałem eee. tych elementów, które powinienem widzieć. Nie? I ja tak okay. patrzyłem i się za... nawet pisałem wtedy chyba Damianowi, że te zagadki są takie, że albo kompletnie nic nie wiesz, albo odpowiedź jest oczywista. Ale tam nie, nie no, ale wchodziłeś to... tam z pochodnią? Yy. Wchodziłem tam z pochodnią, stary z tym wszystkim, ale po prostu ten streaming był taki, że ja jakby nie byłem w stanie tego powiązać. Teraz jak grałem wiesz, za drugim razem, bo na początku mi się sejwy nie przepisały w tym GeForce bo tam, zdaje się, GeForce miał inną wersję. Teraz już zaktualnił, ale wtedy miał inną wersję, więc nie mogłem odpalić swojego, więc zacząłem grać od zera, nie? I, i wtedy, jak odpaliłem, wiesz, od zera, no to praktycznie to było oczywiste, tak, jak to rozwiązać, bo to wszystko było widać na tych rysunkach. Oni w no, ogóle na marginesie Juliuszu dodali freska. teraz globalne oświetlenie dla Xboxa, więc może też to trochę zmienia. No Juliusz gra na GeForce, ja na auto ma wszystkie ja gram, na Supreme, Ultra, Mega... 4K, maksymalne ustawienia stary GeForce, tam jest chyba 40 ah no Tam 70, już było wszystko z dlss ami i 4K. Znaczy, no tam 40, myślę, tak, że jedną rzecz taką naprawdę taką, ze wszystkim. Y, chyba pozytywną, którą wszyscy możemy wyrazić, no to jest to, jak, jaka, jaka jest oprawa w tej grze, że to jest taki wizualny skieraczek I że te efekty świetne, ten Ray Tracing, bo ja nie mam Path Tracingu, ale jednak no, chodzisz z tymi no pochodniami, z tymi zapalniczkami, i, I czy są to jakieś prześwity przez jakieś otwory w, w suficie? Nie, nie, no to, to, to jak się światło wydarzenie. tam rozkłada, to jest super. To, to, to nie super w ogóle oprawa tak. jest fantastyczna. Ja naprawdę się nie mogę przyczepić. Miałem raz lewitującą deskę, jeżeli gadamy o bagach w Tajlandii. Raz, tekstura w powietrzu wisiała, nie? Ale żebym widział gdzieś rozmazane krzaki i inne tekstury, nie. W ogóle super. Dla mnie to jak, to jak ta gra na konsoli chodzi na Xboxie, czteroletniej konsoli, jak ona wygląda, nie? Tam Dolby Vision, HDR, whatever, nie. Nawet z elementami pewnie ray tracingu na Xboxie, bo nie wiem, czy tam w ogóle jest ray tracing mhm. teraz. Nie ma chyba no, na Chyba na nie ma. Chyba jest tak jakieś globalne oświetlenie, jakieś tam bajery, nie? Ale bez ray tracingu. W 60 klateczkach, w 1800 p Jak to zasuwa, słuchajcie, super. W ogóle złego słowa nie powiem o tych value production, jakby tej gry. Ja jestem happy, ja jestem, znaczy, mogę tak się ja, ja liczę, że, że te dodatki, które wyjdą, że to faktycznie... A, będzie takie DLC dodatki, jeszcze. Tak, że to będą te dodatki, które y, skoncentrują się nie właśnie na tym, żeby okładać tych Niemców, czy jakieś inne czarne koszule brunatne, nieważne. A ma być zakon olbrzymów, tak? Dodatek się nazywa. Jakoś tak, tak, że tylko może właśnie będą jakieś fajne zagadki logiczne i to będzie taki ciąg trudnych zagadek, bo skoro już tą główną przygodę masz za sobą, możesz powiedzieć aha, przyszedłem Indiana Jonesa. A Damiana, skończyłeś tą główną zagadkę na końcu przed tym, w, tym, w tym kraju arabskim przed takim tym głównym finałem. Wiesz o co mi chodzi? Tam po prawej masz taką ścianę pewną i tam wszystko się skleja wtedy. To co zbierasz przez całą grę. Nie wiem czy dobrze mówię, czy łapiesz to do czego zmierzam. To na, na poza antenią może się spytam. No, no, bo jeśli chodzi ci o taki ten z desek, takie wielkie coś... To, tak, takie wielkie to, coś. No. To powiem ci, że, że właśnie chyba nie do końca, bo to był taki etap, gdzie najwięcej czasu spędziłem próbując się przekrać do namiotu pewnego i to jest okay. coś, co mnie okay. irytował i, no naj, i bardzo mało eksplorowałem właśnie w tej, w tej, w tej lokacji, więc, więc co jest ciekawe, może właśnie to jest to, że zupełnie ten etap yy, zignorowałem yy, i tyle, nie? No ale to jest... To jest coś, do czego mogę chętnie wrócić. No nie? Tylko ja teraz ja wróciłem, wróciłem właśnie po do, to, żeby to zrobić. Tak, ja wróciłem do <laughs> Watykanu, bo chcę po prostu zrobić wszystko, wszystko na maksa, bo kurczę, jak mi się podoba to, że mogę sobie Ale wejść zobacz, do tej, o tej zagadamy, sykstyńskiej i, i Gra wyszła, kiedyś? 9 grudnia. Ja 6 czy 7 zacząłem grać, 3 dni przed premierą i znowu w to gram, nie? Mi się nie zdarzyło od lat, żebym po dwóch tygodniach wrócił do gry. No, nawet w Cyberpunka wróciłem po roku czy tam pół roku. No. A tutaj znaczy, gram, gram wiecie, i się jaram. Znaczy, jeśli to faktycznie będzie taka gra, która jest y, jedną z najlepszych w tym roku, to moim zdaniem, moim zdaniem dowodem na to będzie właśnie to, że Jeff Killy nie pozwoli, żeby ona nie była, y, żeby nie była nie Czy jak to tam powiedzieć. Tylko kto za rok, wiesz, jakby pamięta o grach, które wychodzą w grudniu, bo no właśnie. Wiemy, to, jak... jest problem, no to jest ten ale, problem. Ale moim no. zdaniem y, Troy Baker. Wiesz, Treibergę nie dostał nigdy. Chociaż był raz chyba na początku, tam 10 lat temu nominowany do... do yy, za Joela? Chyba za Joela albo za jakoś ten. Ale, ale jeśli nie będzie naprawdę jakiejś dużej konkurencji, no to moim zdaniem powinien Trojberkę dostać. nie Za, za, za, za, za to No Ale zobaczymy, nie? To jest tak. No tak, ale czy to nie jest tak, że fakt, że Microsoft, wiesz, wypuszcza tego Indianę w jakimś takim dziwnym momencie, że to nie załapuje się na y, Game Awards 2024. Czy coś się załapie na Game Awards 2025? No nie, no Może się załapać. Jakby... Nie, nie, nie. Ja wam wyjaśnię, dlaczego y, uważam, że może się załapać. Co no się, dzieje w, Baker, tak Co mówisz, się dzieje w marcu? Co no. się dzieje w marcu? Ta gra wychodzi na PlayStation 5. A, Dostaje no, drugie no życie. Damian, Spring. Na... Spring to jest marzec, czerwiec. Jak no to rozumiem. marzec, kwiecień, czerwiec, maj, październik. Jest PS Store zaślepka, ja chcę na PS5 Pro przejść I trzeci. I ta raz. gra, jeśli <laughs> ona wyjdzie z bajerami, które będą dostępne tylko na PlayStation 5 Pro, to ona będzie Aha. jeszcze dodatkowo ładnie wyglądała niż na hmm. Xboxie Series X. Chociaż może będzie jakaś klauzula, no niektóre nie pozwoli. na nie, Ale 100 milionów ćwiczymy. ludzi przytuli grę od ręki. To będzie hit. hit nie, ja, to... ja myślę, że nie będzie stary żadnej. Dokładnie tak, jak mówi Rafał, stary. To będzie, wiesz, to i Microsoft chętnie przygarnie tę kasę. To jest super, super ruch biznesowy, super. Tak, i to będzie y, znowu przypomnienie o tej grze. I... Y, no, nie, no nie tak, wiem, no to, chyba że wychodzi... Relację, ale, to, to ale albo jeszcze, i teraz moje drugi gambit, gambit królowej. <laughs> Switch 2 wychodzi w, w, też w Spring, nie? A tam Indiana Jones w streamie, tak? I do nie końca no, roku 2, stary, a, w październiku nie. albo we wrześniu wychodzi Indiana Jones na Switcha 2. Pozamiatane. Nie, na pewno, stary, to wyjdzie na wszystko. Pozamiatane i wtedy, wtedy po prostu e, Jeff ją mówi, no nie, no to jest tyle znaków na ziemi, będzie Będzie na scenie. Jeśli, jeśli oni musieli się. Czołgać, jeśli się musieli się ciągać przed Microsoftem, nie wiem, i, i, i wymyślać po prostu jedna gra. <grafię> jakiś no. jeden ekskluzw, no nie. Hellbaid 2 wyszedł na Xboxa. I oni musieli po prostu aż dwie nagrody dać, żeby nie było tak, żeby. Ale po prostu zobacz, a na nagrodę zostały bez. Stalker 2, zobaczysz. Znaczy Stalker 2 to jest tak specyficzna gra ona się, się, się, się nie załapie. S.Talker 2 to jest tak jak e, pewnie jak Rise of the Ronin. Jak Gothic dla naszych, wiesz, naszej części nie, Europy. Nie, nie, to już to już, już przesadziłeś. <laughs> tak. Znaczy ja w ogóle mi się wydaje, że S.Talker 2, S.Talker 2 się serce Czarnobyla bardzo dobrze sprzedała jak na, jak na oczekiwania studia, które no jednak nie jest studiem zachodnim i nie kosztuje tak dużo w utrzymaniu. To nie była tania gra na pewno. No, mieli, mieli ale problemy. wiesz, też umów, bo, bo tu Rafał mówisz o tym gotinku, nie? ale jakby Stalker generalnie. Ja pamiętam w ogóle w, 2007, ja nie grałem nie? nigdy w Stalkera, no, nie w tej ja poprzedniej części. Ja też nie. Ale ja pamiętam, że to miało grono swoich miłośników i. Jakby, wiesz, to, to nie było tak, że okej okay, gramy, a oni grają w Stalkera, nie? Umówmy się. Tak jak z gotikiem, nie? No, nie grają w drewno. Ale blisko, no. Wiesz, jakby ta, gra, jakby ta gra miała swoje grono jakichś takich oddanych fanów i ona miała y, po temu argumenty. No. Ale ona tak. była mocno popularna w Europie. No, nie wiem jak w Stanach, ale jednak u nas... No Myślę, że w Polsce na pewno była mega popularna. Ale wiesz, nie? w Polsce ona miała jeden plusik. Miała lektora. Dabbing. I chyba tak, czytał tak, tak. Mirosław lektor. Uta. A to jest tak, wybitny tak. lektor. I, jak... I nie wiem dlaczego, ale <ślam> takie dwa nie ma nawet polskiego... Znaczy nawet nie ma tego lektora. No nie ma. I, I to jest coś, co moim zdaniem... No to wiesz, to to jest Microsoft. No Microsoft Ale wiesz co, kupiłem tą trylogię, co wydali na PlayStation 5 Xboxa teraz, nie, tam parę miesięcy temu, tam, tych starych stalkerów, taka wyszła trylogia mm -hmm. zremasterowana, chyba tak. Ale nie było tego lektora. Zwróciłem uwagę, myślałem, że będzie. nie, I się zawiodłem A to jest starszy. ciekawe, to, bo to mogło być na przykład, że to jest tylko w wersji pc -towej. i tak samo było ze, A kupiłeś z... Kupiłeś e, na PlayStation? Czy na na PlayStation, tak. No. czy znaczy nie, to tak jak mówi Damian, to, to, bo to wydaje mi się, że to cenega wydawała i to mogła być kwestia no tak, jakiegoś to, to takiego... Taki, taki kult właśnie, trochę jak Gothic, dlatego do tego jakby ja tak Ja na przykład zrzałem, nie wiem, czy, nie. czy na przykład Mass Effect miał polski no. dubbing, ale tylko też w wersji pz chociaż nie, nie no pamiętam, no Mass że... Effect był całkowicie po angielsku na Xboxie 360, pamiętam, do dzisiaj ludzie krzyczeli, nie? I nie no, miał pol... polski dubbing stary na Xboxie. kurde, Jedynka? ja grałem, stary. Miał. Tak. Naprawdę? Tak, miał polski dubbing. To może dwójka, no, nie, dwójka nie miała. miała. Ja stary, przecież jest mój filmik, w którym ja wykorzystałem fragmenty z pierwszego Mass Effecta, nie wiem, 15 lat temu, gdzie po prostu ona mówi coś tam perymeter taki, taki. Naprawdę? No, no, ale nie wiem, czy ta Legendary Edition, ta najnowsza... Tam była kinowa lokalizacja, tam nie było głosowego dubbingu na Xboxie, na premierę, 20 listopada 2007, bo czytam teraz internety, żeby nie być na idiotę. Mas... Ty mogłeś to z specytowej wersji robić już, nie? Czy nie, nie mogłeś. pamiętasz. po ja na, na angielsku. No. Polski dubbing. A były tylko jest napisy, taka na polski dubbing o grach, dubbingopedia. No. I jest... Dwójka była totalnie bo byli aktorzy i się jarałem wtedy. nie, bo Taka jedna z pierwszych hmm. dużych gier triple. Nie, pierwotnie gra ukazała się w Polsce na konsoli Xbox 360 z kinową lokalizacją opracowaną na zlecenie Microsoftu przez biuro tłumaczeń Roboto. Prace nad polską wersją dubbingową przeznaczoną wyłącznie na komputery rozpoczęły się w lutym 2008 okay. roku i trwały przez kilka miesięcy. Za podstawę dabingu posłuszyło tłumaczenie konsolowe, la no. no tam były to słynne takie polskie tłumaczenie, bo tam yy, dodali par parę przekleństw, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc to było to. Było to. Ale nie, ja... No ja jestem fanem wyższego tłumaczenia Killzona, Shadow i tych yy, dabingu takie krzyki tam były fajne. Tak, i wszystkie pamięta, tam połowę tych postaci S robił Bobery. Słuchaj, mój filmik jest z 9 września 2008 roku i wtedy no. jest polski dubbing. 9 września, tak. Czyli musieli zrobić przez te kilka miesięcy... To, to być może PC. A. Wszystko się zgadza. Okay. No, ja nie wiem jak z dwójką powiem, że dwójka, dwójka, dwójka miała... dwójka ja jestem. <laughs> nie, też nie. Znaczy, a Mass Effect 2 czy miał od razu? Wiem, że, że zmieniła miało, się Miał, miał. Mass Effect 2 że... od razu, pamiętam. Tak, i że w ogóle... Człowiek iluzja postaci, Czł nie? Bo, bo Człowieka iluzję grał albo no, Mass Effect, Dziurman. Mass Effect 2 grałem na pececie. A ja na Xboxie i miał Dziurman albo ten drugi fajny aktor charakterystyczny, jak się nazywa, Boże, Zbrojewicz. Ja skończyłem na pececie w ogóle, no. też fajna gra. No. Panowie, dobrze go zabijemy? Tak, tak, myślę, że tak. Panowie. panowie, bardzo mi się podobało, że zrobiliśmy ten ranking, tak spontanicznie. No super, bo... Myślę, Myślę, że, że ja, ja, sobie, pamiętaj, ja sobie zapisałem kilka do tego, o nie miałem pojęcia, że wychodzą. I, i ta moja lista jest teraz no, pełniejsza. Dziękuję serdecznie wam za, za rozmowę. Dziękuję, dziękuję za wizytę Rafałowi. No, dziękuję. Było fantastycznie się pojawić w Fancie i pogadać z wami o tym wszystkim. i Mam nadzieję, że niebawem do usłyszenia w Starym Graczu, albo znowu wpadnę. No. No, jak, jak zapraszasz, to zobaczymy. Tutaj oczywiście dziękuję Juszowi przede wszystkim za, za jednak dziękuję, takie panowie. bardziej spokojne spojrzenie na Indiana Jonesa, bo, bo tutaj że jednak... Znaczy, tak, zobaczymy, czy... Nie, myślę, że, że... Dziękuję, panowie, Pozytywne. było mi miło z wami rozmawiać, jak zwykle. Że, że trzeba czasami, wiesz, jakby zjąć te takie różowe okulary i, i powiedzieć... Że, że Żeby na koniec przyzwać, przyznać Wam rację. Tak. Ale, <głos> Ale styl, się kocham się... Indianę Jonesa. No co mam powiedzieć? No? Nie wiem, się. Przy... Indiana Jonesa i Harry na Forda kochamy wszyscy. No nie? To jest pytanie na... no myślę, że tak. Na ile no, ta no, nasza to... miłość. To już, no nie? Ja już pominę to, jak żeście zaczęli tą rozmowę od przepytywania mnie, czy oglądałem Indianę Jonesa. Wiecie, to było żenujące. <głos> nie, nie, ja już ja ja powiedziałem, tylko opowiem, że czy wszyscy kochasz tak Londali. Ja, no. To Rafa chyba. <głos> no ja może nawet i bardziej słuchaj. Harry no, support to jest No to co. No to przede wszystkim pamiętajcie, oglądajcie oryginalną trylogię. Kochajcie oryginalną Indiana koniecz, Jonesa. Koniecznie. Warto sobie przypomnieć. Przy okazji mm. I do usłyszenia za tydzień. Po nowym no roku, Lepszego coś. nowego roku, tak? Tak, no właśnie. O, to, no no. Na, to jest akurat, w ogóle o tym nie wspomniałem. Ale to chyba będę musiał napisać. Ankieta. Ruszyła ankieta. Można znaleźć linki w opisie odcinka. Ja to oczywiście już powklejam tam. Więcej już nie zabieram czasu. Będzie promocja w następnym odcinku. Dziękuję jeszcze raz, panowie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.